Witajcie w Chrystusowym odcinku podcastu Złoty Tron, odcinek 33. Wita się z wami Zygmunt, Vincent i szpagier. Panie drodzy, pierwszy odcinek w 2020 roku chcielibyśmy rozpocząć od najlepszych życzeń noworocznych dla wszystkich naszych słuchaczy. Życzymy Wam spełnienia wszystkich założeń hobbystycznych, kupienia wszystkich modeli, które będziecie chcieli i pomalowania ich. I żeby Wam farby nie wysychały. I żeby Wam farby nie wysychały i żeby ilość szarego plastiku na półkach malała z dnia na dzień. Żeby Wam się tyranidy po nocach na półce nie ruchały. Słekki landą. <słyski> Oh, I ty. was entertained. <laughs> nie tak sobie wyobrażałem to historii, jak wychodzę z pokoju, ale niech będzie. <laughs> nie ale spo, jest... spoko stary, budzisz się ramy, masz 10 więcej hermaga <laughs> Jest z 10 więcej do pomalowania, o nie. <laughs> do... Rodzą się jako szary plastik. To nie jest to historia, na które zasłużyłem. To jest to historia, które dostałem, tak? <laughs> e... A poza tym chcielibyśmy zacząć od pozerczeniami, od takiego szybkiego przeglądu e, naszych e, działań w zeszłym roku. E, tym, co. Nie, nie? nie Na razie normalny warsztat. A no, no tak, normalny warsztat, no. ale to poza tym mówię, jaki będzie, powiedzmy, przewodni temat naszego odcinka. To w tym roku jeszcze nie powalować całej figurki. Ja w tym roku nie ruszyłem. A nie, ruszyłem pędzlą trochę. Dobra, aerografem ruszyłem. Ehm, więc chcielibyśmy po prostu, m, poza o, oczywiście, e, stałymi kolumnami. Wepnę się, tylko w tym roku pomalowałem trzy modele. Jest czwarty, z stycznia. Ty to jesteś psychopatą, to jesteś poza konkursem. <grym> wolne miał tu siedzieć i malował. No. A ja, wolne. Ty widział wolne. No, e, no więc w każdym razie. E, no dobrze, to już szwagier. To już w takim razie pochwal się tym, co pomalowałeś w tym roku. E. Od ostatniego odcinka. No do ostatniego odcinka w tym roku. Nie, no, do ostatniego odcinka. Zdawał szwagier, balistę, teraz wiesz, wiecie. Znaczy, żeby nie yy, pomalowałem. Pomalowałem dlatego, że pogodziłem się z czteroma, maksymalnie pięcioma godzinami snu. W ciągu doby. dzięki temu mam kiedy malować, tak? Urodziła mi się ostatnio druga córka, więc no, w domu jest hardcore. Bo jest dwoje dzieci, jedno tygodniowe, drugie rok i osiem miesięcy. Jest co robić. Ale pomyśl w ten sposób. Plus tego jest taki, że masz prawie jak bliźniaczki. Prawie, prawie. Więc one będą równorosłe, prawie. I za te pięć lat... Będą <laughs> dokładne kolory bazowe. Będziesz miał spokój, nie, no to już pomijam, ale będziesz miał spokój, więc już nie będziesz miał takiego. Nie, no tak, tak, no tak. A teraz wyobraź sobie, że gorsze, dlatego ja sobie nie wyobrażam, jakbym teraz miał, mając pięcioletnie dziecko, mieć kolejne, przechodzić przez kupy i przez wszystkie, wiesz, wyżdżania się ząbków jeszcze raz. No fucking way. Także to jest najlepszy sposób, zrobiliście, no, jak My planujemy trzecie. Co? My planujemy trzecie, ale no. za kilka lat. No, już tak, będziemy tak. na domku już nie w bloku tylko. Tak, no to no. Pożałujesz tych słów, uwierz mi. Nie, będzie dobrze. Do tego etapu to już młode będą A, przy... no właśnie, przynosiły będziesz... pieluchy. Nie? Dokładnie, będziesz miał już pięcioletnie dziecki, 4 letnie dziecki, mm, dziecki. Będziesz załoczną... miał dwa groty na posyłki. Dokładnie. No. <laughs> <laughs> będziesz już po i przyniechęć. Junior chwilki. Tech Priest. <laughs> no powiem Ci, że moje już tak biegają, sobie pomagają nawzajem, nie? Także no. No, latają. No. Dobra, szakiem, co pomalowałem? Tak, co pomalowałem, już mówię. <clears throat> Pozostajemy przy tej formule, że zapraszam na mojego bloga lodzkiemanufaktorum.blogspot.com Link będzie w opisie do łódzkiego Manufaktorum. I jeśli chodzi o rzeczy, które pomalowałem od ostatniego podcastu i mają foty wrzucone, to są Iron Golemy i Untamed Beasts, mhm. czyli dwie bandy z podstawki Warcry. Tak jest. Malowane... Dokładnie według tego co Warhammer TV sugerował, czyli golemy są metodą Duncana, większość kolorów klasyczna zbroja czerwona jest robiona kolorem Baltazar Gold, na to idzie Mm. Rykel Flash Shade, żeby to wycieniować, i na to idzie Flash Terror Sred. Mm. Kontrast. kontrast bardzo Cienką warstwą i wychodzi z tego świetny metaliczny czerwony. Chcę kiedyś przynajmniej jednego tazynsa, na możliwe, że Arimana na przykład sobie trzydziestkowego kupię, bo w plastiku na Allegro za 3-4 dychy mm. można go hapsnąć i my właśnie takim metalicznym czerwonym sobie. Pamiętaj, że pieczkę. w pudełku obok nas leżą trzydziestkowe y, space marionaty. A okay. masz tam Arimana? No Armiana nie, ale mówię, no, że jakbyś chciał potestować, czy coś, to tam są... 30... Spoko, dobra. Byś tam przykład oddział zrobić tam 30. Potwierdzam, że stoi pudełko, gdzie są wypraski z 30. No. E, także tak. A no, untamed Beasts są w dużym stopniu kontrastami, bo Peachy robił tutorial do Beastsów mm. i tam jest 3-4 farb użytych, praktycznie to są kontrasty, więc no tam tam jest. Ale te... przede wszystkim cia ciało ciało i trochę szmatek. Skóry jakieś Brodze, szmaty, no, no, Ale no. głównie nagie ciało ludzkie. Głównie Wildwood tak. i Snake Bite kontrasty są najlepszymi. Fanami. Wildwood jest super, One, bardzo, to bardzo, to bardzo to dobrze to się tak. nim maluje, Black Templar jest super, yeah. z tych, które używam. Giliman Flash jest fajny na ciało, chociaż trochę blade to ciało wychodzi, mm -hmm. jeżeli chcesz taki no, może efekt uzyskać. Nie, nie. E, który jeszcze fajny. No Flash, też się bardzo dobrze maluje mm -hmm. i Apothecary White. To są te y, kontrasty, które z tych co mam bardzo dobrze oceniam. Mm -hmm. Ultramarines Blue gardzę strasznie, mm -hmm. bo no, bardzo kiepsko się tym maluje, ale przynajmniej udało, nie się, po, udało się pomalować tereny do, do Urkraja. Mm -hmm. I jeśli chodzi o tereny do Urkraja, na razie fotek nie mam. Mhm. ale będą kiedyś na blogu i rzeczy, które pomalowałem, ale jeszcze nie opotografowałem, to są pięciu piechociarzy do Bolt Action mhm. bo y, zobaczyłem na stronie internetowej sklepu Dream, <coughs> który znajduje się w odległości 5 minut od mojego domu na piechotę tam Byłem w ogóle to jest sklep, który się skupia to jest sklep modelarski, ale skupia się na kolejkach tak na modelarstwie kolejarskim. I redukcyjnym trochę, nie? bo mają... Całą... Redukcyjne też, mają mnóstwo, tam Italerii, rewela i tak dalej. Nie figurkowe, no. zupełnie nie figurkowe. Nie, figurkowych rzeczy tam nie ma raczej. Kolejki redukcyjne. Natomiast to jest ciekawe hobby, te kolejki, bo... Te modele są przeważnie już pomalowane, zalakierowane, gotowe do użytku jakby, mhm. po prostu dokładasz do swojej kolekcji, którą gdzieś tam masz. Mhm. E, patrzyłem kiedyś, był wagon, taki wagon, który pamiętam z dzieciństwa, że w Tomaszowie się wsiadało do takiego pociągu z takimi mhm. wagonami i się jechało do Radomia tam do znajomych i rodziny, którą tam mamy, e, taki piętrowy. Że, że ma parter i piętro jest takie z takimi zagięciami mm -hmm. niebiesko-żółty, tak? dwupokładowy. Do takie Były kiedyś dosyć rozpowszechnione w PKP. Teraz może są wyremontowane jakieś, ale rzadko się spotyka mm -hmm. raczej. W każdym razie taki wagon <coughs> ładnie pomalowany, widać, że aerografem, z maskowaniem, z kalkomaniami, nawet te oznaczenia. W takie... sensie fabrycznie pomalowane. Tak, tak, nawet oznaczenia miał te tam EN57 czy ten ten... Ten... tak. Także, no naprawdę, bardzo ładnie zrobiona miniatura prawdziwego wagonu. Popatrzyłem na klejkę Seną, 270 zł. A giełduje nie? Słuchaj, no, <śmiech> <śmiech> no są hobby i są hobby, tak samo. To... na ich stronę, pierwsze co wita, to lokomotywa y, spalinówka, któraś y, polskiej produkcji z lat 50. czy 60. -tych. <śmiech> też bardzo wiernie odzorowana. Mm. Ale z racji tego, że to jest model lokomotywy, no to on ma te serwomotory, wszystko tak. i tak dalej. 4. 750 zł. Ale widzisz, daj, giem, daj mu trochę czasu, spokojnie. Daj tak. im trochę czasu. Ale widzisz, dlatego dogonią. Na przykład Luktołan, tak? Mm. Ten koleś, który robi dioramy. Polecamy tego człowieka na YouTubie. Dlatego moim zdaniem on, <coughs> przepraszam. Znaczy on i jemu podobni ludzie, którzy zajmują się kolejkami i miniaturami takimi dioramami pod kolejki, że mm. to tam pasuje. Bo oni muszą się. Muszą, to nie jest może zarzut, ale oni się koncentrują w, w większości na terenie. Na terenie. Mhm. Dlatego oni mają skilla wyrobionego, więc jeżeli chcecie czegoś czegokolwiek nauczyć, się, na przykład na dioramach, ale nie patrzeć na toporne i podstawowe tutoriale biterniakowe, chcecie zrobić dioramkę taką idealną, to wejdźcie sobie na stronę, które zajmują się kolejarstwem, czy. Tak. Modelami kolejowymi. Moim modelem kolej, Bo oni tam się tym zajmują. To jest jedyne miejsce, gdzie oni tam naprawdę mogą coś zrobić. Oczywiście są na pewno pa pasjonaci, którzy biorą taką kolejkę za 700 stów i stwierdzają, gówno, do, do wam zmywają tak. i robią zno... zrobię lepiej <laughs> o jednak nie, hashtag do zmycia po no prostu wiesz, jadą, ale na pewno są i na pewno robią rewelacyjną robotę i na pewno jest to lepsze, no, bo tak, wtedy no. mogą sobie wiesz, no, poszaleć, ale większość jednak ludzi to się właśnie wrzuca nad, skupia się nad dioramkami, nie? więc to jest to to jest, to... jest ciekawostek z modelarstwem kolejarskim od kilkudziesięciu lat swoją bardzo dużą dioramę kolejarską Kompletuje niejaki Rod Stewart, piosenkarz mm -hmm. brytyjski. I czasami nawet jak na koncerty gdzieś tam jeździł, to pan sobie życzył, żeby backstage miał wydzielony jeszcze oddzielny pokój, gdzie jego kolejka będzie, żeby on sobie mógł tam jeździć eee, Dla kolejki pociągam, ma być nie? przeniesiony kawior i szampan, krystal. <śmiech> dla kolejki. Ale dlaczego o tym zacząłem? Bo no, no, oprócz, oprócz kolejarstwa ma też normalne modelarstwo redukcyjne, bardzo duży asortyment. No i zobaczyłem sobie na ich stronie towary w promocji. I w towarach promocji były dwa pudełka, znaczy więcej pudełek, ale dwa które skupiły moją uwagę firmy Italerii. I to było pudełko brytyjskiej piechoty 10 chłopców w skali 1 do 56 czyli 28 mm i czołg brytyjski Cromwell w skali 28 mm czyli 1 do 56. I na pudełku, oprócz logo Italerii jest logo Bolt Action, mhm. się bo to się nadaje, w środku jest ulotka, jak pomalować, jak użyć ich w systemie i tak dalej. No więc z racji tego, że to było przecenione, no to 10 piechociarzy kosztowało 5 dych chyba mhm. yy, i czołg kosztował 6 dych, to niedużo. Coś takiego? Skala z czołgu 1,48 czy 3,50? Ale jakby 50, 10, 50, jakby 50, 10 50, 50, 50, warhammerowych kosztowało między 50 a 70 zł. To by dużo więcej osób chodziło. W Też tak sądzę. W każdym razie łyknąłem. Nie chciałem robić Brytyjczyków, Brytyjczyków, bo po co mi Brytole? No to wziąłem Polaków, którzy chodzili w brytyjskich mundurach, czyli pierwszą dywizję pancerną generała Maszka z okresu 44-45. I konkretnie Batalion Strzelców Podhalańskich, mhm. który należał do III Brygady Strzelców, która była częścią składową pierwszej Dywizji Pancernej. Pierwsza Dywizja Pancerna dzieliła się na Brygadę Kawalerii Pancernej, czyli czołgi i Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej. Dla... I dlatego mają granatowo złote proporczyki na kołnierzykach. Ciekawostka, jak robiłem do Flames of War Armia, to też mi tam znajome, który się interesuje i bardzo ogarnia te historyczne tematy, bo ja nie ogarniam tak zupełnie. Powiedział mi, że była jakaś dywizja pancerna, która jeździła na Shermanach, Polska podobnie. Szermany i kromyle, tak. Shermany i mhm. no więc ja miałem Shermanów w chustu, nie pamiętam, czy miałem kromele, nie wydaje mi się. I właśnie też kupowałem samych Anglików, bo prostu malowałem ich troszeczkę mhm. inaczej. I, e... Sorry, taki uniform polowy polskiego wojaka z tamtego czasu to był uniform Brytola, mhm. z tą różnicą, że miał na ramionach naszywki Poland, mhm. czerwone i białymi literami na mhm. tym, i proporczyki swojej jednostki na kołnierzu. Mhm. A przepraszam i orzełka na hełm. No tak, no orzełka na hełm. No I więc to była jedyna różnica. Skali Flamesów orzełka na hełmie się nie maluje. No, <laughs> w, bolcie, nie. w Bolcie pewnie W formę. Bolcie, wiesz co, bo ja ich różnicuję w ten sposób, bo robię dwa oddziały po pięciu. Mhm. I żeby się różnicowali to pierwszy oddział, który zrobiłem ma hełmy z mhm. parcianymi paskami powtykanymi, bo to był hełm brytyjski, ten tak zwany Brody Helmet. Mhm. Taki przeciwdeszczowy, co w ogóle mhm. boków w tyłu głowy nie chroni. Na niego była zakładana taka siatka. I w tą siatkę mógł się krzaki powtykać, okay. czy whatever. I oni wtykali kawałki worek jutowy, tak, J jut to się mm. nazywa materiał. Taki jak ziemniaki masz na przykład. Tak? Okay, okay, okay, Cieli ok, to w paski i wtykali te paski w tę siatkę, żeby to było maskowanie naturalne, że jak jesteś, wiesz, go to ground, mm. to, to nie ma, wyglądasz nie ma, jak krzaczek z daleka. Nie, tak? nie ma gładkiej, gładkiej powierzchni, która jest, się jest na chorobę się Nie, Jest taka no, z daleka jak wyschnięta trawa, powiedzmy, mm. wygląda tak. Eee, dobra, więc dobra. ten pierwszy oddział tych pięciu chłopaków ma właśnie takie hełmy z tymi paskami jutowymi, więc nie, ma, nie widać orzełka mhm. pod nimi, a drugi oddział który, który mam w podkładzie i będę malował ma właśnie gołe hełmy bez siatki, bez niczego, sam metal i tam już będą orzełki widoczne, Spoko. no i kromela też sobie pomaluję, tak nie będę grał prawdopodobnie, no, na razie kupiłem jeszcze na Allegro za chyba trzy dychy yy, blisterek z czteroma ołowianymi yy, jakby British HQ Mm -hmm. tam masz sanitariusza z noszami jednego żołnierza z pistoletem maszynowym drugiego żołnierza z radiostacją na plecach mm -hmm. i oficera no to znaczy razem wszystko sobie ułożyłem tak, że to ma 500 punktów mm -hmm. według punktacji Bolta i będę miał taką ładną armię na półeczce do Bolta 500 punktów, Zawsze jeżeli będzie okazja to Zawsze sobie można zrobić tak, że zagrę, tak. znajdę jakieś instrukcje jakąś podręcznik, czy coś na przykład dla kontrastu Niemców na przykład wziął. nigdy mm. nie robiłem złych w takich systemach historycznych zrobiłem też kopków Mm -hmm. I na 500 punktów i zawsze można sobie, można sobie spróbować nauczyć ostatnio. się systemu. Tak, zwłaszcza że czytałem ostatnio właśnie. Ja Mogłbyś mógł australiczycy kopnąć. Mogłbyś zawsze tak. Mógłbyś, Kapelusze tak. podobały. Jest, <śmiech> tak. jest, jeśli yes, starmi mają podręczniki odzieć. Godziny <śmiech> <Co> <śmiech> This są stary. Nasi, nasi z Australijczykami mają wspólną historię bojową, bo i Australijczycy bruku. i Polacy bronili Tobruku to i Australijczycy przyjęli Polaków z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich do elitarnego grona Szczurów Pustyni i w Stowarzyszeniu Szczurów Pustyni, które funkcjonuje gdzieś tam w Canberrze czy gdzieś, wielu też jest właśnie Polaków tam na liście i co roku wysyłają na przykład kwiaty na grub czy jakieś tam dla rodziny, jakieś drobiazgi tak dalej. No, no, więc jest jakiś, jest jakiś plan, jakiś pomysł. Jak najbardziej. A to nie jest dużo modeli, tak jak powiedziałem. Znaczy, no jest... właśnie, to, słuchajcie, co ludzie, którzy z 40 przeszli do Bolta doceniają, mm. zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie ma ciągłego srania update'ami rulców. żadnych, nie wiem, FAQ, RRAT i tak dalej. Wychodzi podręcznik, grasz. Po, Za może masz... wyjdzie kolejna edycja Być rata. może. Znaczy, w 2012 chyba wyszedł Bolt po mm. raz pierwszy, a w 2016 wyszła druga edycja głównego rulebooka, ale nadal wszystkie kampanijne booki i wszystkie kodeksy, nazwijmy to, są aktualne. Bo Zmienił się tylko kolor, ja tak system Tak Że po prostu zmienili nagle, w jaki sposób się obchodzisz z yy, coverem. Pamiętam, że ja zacząłem w drugiej, w drugiej edycji i zawsze mi kolesi mówili, bo teraz jest zmiana. Mówię, Stary, nie interesuje mnie, bo nie wiem, jak było poprzednio. Po prostu powiedzmy, jak jest teraz. Nie, bo Było coś takiego, że jak trzeba było dotykać, na przykład byłaś, mieć murek, to trzeba było dotykać murku, a teraz Bo no można... inaczej ci nie daj kowera. Tak, że, że jak ty mi dostałeś kowera, dotykasz murku, <śmum> więc jeżeli, a jeżeli dwie jednostki dotykają murku z dwóch stron, pamiętam taką, konkretnie taki snippet, taki taką detal, to wtedy nie mają kowera, bo się biją, natomiast jeżeli wystarczy się odsuniesz na pół cala, to po pierwszej edycji nie straciłeś cover, a teraz ponieważ zrobili jakieś, czy w drugą stronę, nieważne coś było z cover'em, jakiś mm -hmm. taki niuans który był zmianą, To była wiesz, jedna zmiana z 50 w całym kodeksie, czy w całym rulebooku i to wszystko, i tak jak we Flames'ach było dokładnie to samo, że książki, które masz nadal są aktualne, nic tak. się nie zmienia i co więcej jeżeli wymyślili bo palacy nie byli w książce, z tego co pamiętam przynajmniej jak ja wtedy grałem, tylko byli w PDF-ie mm -hmm. za darmo do ściągnięcia ze strony bo i tak musisz kupić modele. I to był w ogóle jakiś fenomen straszny z, z Flemysami, bo nie mieli IP żadnego na modele, nie mieli, wiesz, modele... Bo weś... Star, bo nie, nie, hi, historia to nie jest IP, nie możesz tego Dokładnie. zmonopolizować. Żadnie. Ale do tego stopnia, że wystarczyło, bo zajmowałem się przez chwilę tym, trochę, no wstyd przyznać, że braliśmy, brali, kupowaliśmy modele do Flamesów, minimalnie je przerabialiśmy, na przykład dodawaliśmy szmatę na, na, na tyle czołgu, dodawaliśmy jakieś kółko, żeby był minimalnie inny, żeby to nie był ten model, odlewaliśmy i je, sprzedawaliśmy, bo prawnie nie mogli nam nic zrobić, a hmm. była to możliwość zarobku, bo sprzedawaliśmy to taniej, wiesz... Więc to jest dziwne, że on, oni musieli przyciągać. Jaki yy... botleg? Rulset musiał być fajny. <grym> tak, ludziom musiał być, fajnie musiał być grać, tak? fajny. Były fajne tokeny, bo były kostki wysokiej jakości, były znaczniki wysokiej jakości. To pierwsze akrylowe znaczniki, z którymi ja się spotkałem, hmm. to były do Warmaszyny i do Flamesów. Yy, bo tam nawet był taki, chyba, Airstrike'a był jakiś tam taki duży kwadratowy. Yy, czy ten na no no no tak, tak. Tak, tak? czy granaty dymne, jak rzucałeś, to jest też taki duży kwadratowy, później rzucałeś, jaką jakąś się przesuwa no, po planszy, nie? Mm -hmm. No taki no, skater miałeś, tylko że na D6 nie się żadnej specjalnej skaterki mieć, nie? Nieważne. Yy, no więc zasady, przyciągają się zasadami i etyką firmy po prostu. I, ty, mm. I wtedy, ty jak wiesz, że mogę kupić na Allegro za 50 zł, a mogę kupić od niej za 100, ale wspieram dobry system ludzi, którzy się dobrze zajmują systemem, no to wielu ludzi no tak po, podejmę decyzję. Sorry, jeżeli byś się kiedyś decydował, to możemy wziąć starter drugiej edycji, gdzie masz z jednej strony oddział Niemców i half traka niemieckiego, a z drugiej strony masz oddział amerykańskich paratroopers i kawałek ruinki, jakieś tam kostki, tokeny wszystko i tak dalej. Możemy strategię po prostu zrzucić. Możliwe, że jest strategia. że Gdzieś w 2020 możemy się zrzucić. Pomyślimy, ja mam trochę kolejkę do zbicia, więc... Nie ty jeden. Coś dalej? Co coś więcej? Znaczy tak. Jeszcze z rzeczy niefocianych yy, pomalowałem pana Dina Jarina. Bo pan Din Jarin, jeżeli obejrzyliście już cały se pierwszy sezon The Mandalorian, to jest tytułowy Mandalorian. Nie. Mandalorianin po polsku, jak najbardziej. Mando. Yy, zwany też Mando. W ogóle. Ej, poświęćmy chwilę, żeby docenić, jak zajebistą postacią jest Griff Karga. To jest koleś, której żywcem wyszedł z odcinka Drużny A. Jest Grif? tak bardzo overacted. Yy, yy, ten, co go gra Carl Weathers. Co dawał zlecenia. A, ok, no no. Mhm. Jest tak zarobiście przerysowany. No bardzo, ten, bardzo, bardzo, bardzo mi się tencarny, klimat, tencarny tak. Z tak z bardzo z mi się dzisiaj ża żałuję, podawa. że nie przywitał się z Mandalorianinem, wiesz. Tak. Jak ze zwarca tak dziwcem tu. <laughs> no, ale, ale nawet jak tam była scena, że tam stoi całe to wojsko tak przed knajpą i oni w tej knajpie i, i, a on sobie nalewa na, drinka na, tak, nalewa sobie drinka i popija ale później nawet, jak już Tie fighterem ich więc nie widział końcówki, więc spoiler. spoilers, uwaga, spoilers yeah. Tie fighterem atakuje ich mow y, los pojos hermanos o, tak, <susur Despair> tak <nie susur Despair> <nie susur>. do no i grif Karga do tego, do mojego no zrób to rąką, zrób to, to, to, to co robisz ręką młody tam macha rączką, nie, tam dla tak. ja dobra, nie mam pomysłu więcej <susur <susur <susur> dobra, to była, dobra Mandalorianie, może, może przejdźmy przez warsztat i później wrócimy do Mandaloriania, bo to jest... Możemy wrócić, tak. Możemy tylko pogadanie. dodam, że pomalowałem, bo koleżka z Wołomina, pozdrowienia dla Piotra, wydrukował mi na swojej Anycubic Pro bardzo fajne modeliki ze strony Thingiverse, dostępny za darmo jest Mando w dwóch odmianach. W jednej odmianie trzyma ten swój karabin długi, uh -huh. anihilujący, tak? <śmiech> Jawów tak, między innymi, a w drugiej, w drugiej wersji trzyma blaster, a karabin ma na plecach. I jeszcze teraz trzecia wersja, tym Ci powiem, nie wiem, czy od tego samego rzeźbiarza na wersji się pojawiła, on i ma ten płaszcz, mu tak jakoś leci mm -hmm. i do tego płaszcza jest przyczepiony joda. nie joda, kurde, no Baby Yoda. No Baby Yoda. Baby Yoda mm -hmm. w tym samym... W samym nie wiem, czy to jest ten sam rzeźbiarz... Nie wiem, ale no, widziałem, że sam bardzo podobnie sprawie. wygląda, chyba, że ktoś wziął ten model po prostu go wiesz... I, i Możliwe, no ja zaimportowałem sobie ten model do Blendera i przepozowuję go, żeby stał w pozie... Takiej do walki, jakby tylko paluszkiem uprostują rąk. A z tego, że człowiek, który robił ten model, niespecjalnie rozbił to na obiekty pojedyncze, tylko na przykład cała dłoń, a właściwie pięść jest jednym meszem. Okay. E, więc jak chcesz paluszki, to trzeba dużo obracania, żeby zaznaczyć, kawałek mm. palca, odgiąć, potem zaznaczyć kolejny kawałek palca, Czyli odgiąć. Wycinasz je po prostu praktycznie z troszkę, takiej bryły pięści. Troszkę, Niełat tak, troszkę tak, tak. Tak zapytam się, niełatwiej będzie Ci po prostu znaleźć model ręki od orka taki znaczy, z tymi pasurami. Musiałaby być trochę grubsza, bo ręka w rękawice, ale no może, możliwe, że jak za dużo będzie pierdzielenia, to w ten sposób Wiesz, zrób, się tak przeskalować. W każdym razie ja go przes prze przestawiam, żeby był w takiej pozie jak był w tym namiocie, gdzie byli, ten odcinek co najbardziej Stargate przypominał, że trafili na planetę rolników. <śmiech> Trzeci lub e... czwarty. Chyba tak. I że poznają miał... tą najemniczkę, co była Tak, Tak, tak, Karę, Karę tak, Kara Cynthia Tak. To jest spoko postać. Bardzo spoko postać. Która stała się później do gili przystąpiła, niby, nie? No, jest taki hint, że możliwe, że zostanie. No ona w tym. W Red grała tą, tą enforcerkę tego głównego Tak, tak, tak. I ona też w Aru się pojawiała. To jest, była, ona jest Ona jest w ogóle. Ona, ona jest była MMA, fighter, czy Destiny, czy MMA czy czy tak, Nie, MMA chyba była fighterką. I później przeszła do aktorstwa, bo hmm. jednak pomarł dzieci za bardzo ich nie daje na no, no i będzie w takiej pozie do walki będzie już miał całą tą zbroję, którą sobie zupgrade'ował na Beskar, tak? mm -hmm. czyli metaliczną, a nie w kolorkach. Bo tak? no, Beskar jest taki silver trochę, tak? No taki, taki ładny jest. Wiesz, sorry, jest. farbkami Citadel nie uzyskam efektu chromowanego. Już, już <śmiech> ci mówię, co możesz <śmiech> zrobić. U Crespina są te farbki, które są w paście, w tubce. Aha. E, AK. Mam tutaj jedną kolor złotą. Wiesz co, to musiałbym tych dwóch, co mam malować, żeby hełm mieli taki od nowa. E, No, możesz, ale możesz sobie wziąć jakieś spróbować. W każdym razie to jest farba, którą jak nałożysz pędzlem, no. to później możesz ją polerować. Jak no, to znaczy, widziałem też, widziałem, że ktoś malował chyba myśliwce radzieckie, które były w kolorze naturalnym. Fagier, co robisz? Kochanie, nie przeszkadzaj, poleruję hełm. Tak. E, proszkiem. <laughs> że była farba metaliczna w formie proszku, że nakładasz proszek na model i wcierasz to pędzlem wcierasz, wcierasz, wcierasz. Taki dry wy... robisz jakby. Troszkę. I, wychodzi, I tak, wychodzi zarąbiście błyszczący, zarąbiście gładki, tylko musisz to szybko zabezpieczyć lakierem, bo zetrzesz to paluchem, nie? No kurde. Dobra, dobra. Ale też można. No jak weathering powder, tylko że jest srebrny, tak? Znaczy metaliczny. Troszkę tak. tak. Dobra, czyli wrócimy do hmm? Madalery, ja żeby się... ponerdzić trochę o serialu. No, dużo e... dzisiaj ponerdzimy, bo jest trochę, trochę się ro za, za, za rozlało za różnych... czy znaczy, dodam jeszcze tylko, że pomalowałem Rzeczy. terminatora, półtora terminatora ultramarinsowego. I jednego Terminatora Sargenta Dark Angeli, mhm. Deathwing w sensie, bo kupiłem sobie bicy, żeby dokompletować oddział 10 termosów ultrasowych, mhm. ale coś mi się nie zetkło przy liczeniu i kupiłem jednego nadprogramowego i miałem dużo biców Detwing, więc tak samo jak mam takiego one-shota tego kapitana White Scarów na motorze, tak samo mam one-shota one-shoty te one one i dioramy bez sensu są fajną opcją. Nie wszystko musi być podgranie. Dokładnie. Tak? I ostatnio robiąc, to o, o, o, ja też powiem zaraz w swoim warsztacie, ale robiąc jedną taką dioramkę odkryłem, że to jest kupa zabawy po prostu. Mm -hmm. Robić coś tak, tak po prostu. Na zasadzie podoba mi się ten model, pomaluję sobie. Bo miałeś akurat. Dokładnie. Dokładnie. No tak, tak, tak. Bo mi się chciało, nie? Wszystko? Tak. Więc Od, ostatniego, Od ostatniego odcinka, co zrobiłem a chłopaki mi kupili z okazji urodzin yy, odczynionych z Warcry'a czyli The Unmade od zrobionych. od zrobionych zrobionych od yy, więc dubę sobie przy tym będzie. Yy, figurki są fajne, są trochę takie flimsy jeżeli chodzi o o. o, o w ogóle do kraja ma mhm. takie elementy. Ale oni wiesz. są wyjątkowo, bo oni, wiesz co, oni są tacy w stosunku do na przykład tych y, Iron Golemów albo Untamed Beast, y, są szczuplejsi. Mhm. Bo to jest ten warband y, tych szybkich, nazwijmy to, jak Kabal No też są dosyć chudzi. <suszy> y y y I mają dużo takich elementów, że mają dosyć cie cieniutkie jakieś takie włócznie. Chodzi po prostu o to, że, że podejrzewam, że mieli do podciągnięcia ten taki y, estetyczny wygląd czegoś, nie wiem, szybkiego i zabójczego, mhm. więc nie możesz mieć takich grubych, ciężkich oni, broni. Oni, y, tak jakbyś miał przypasować boga chaos, mimo że te warcryowe będą, są takie mieszane powiedzmy, tak, to, to raczej slane? Nawet wiesz co, te takie ciemnopurpurowe, czerwone maski, mhm. które oni mają, to zdecydowanie szowe. Yy, bo pomalo... Golemów na przykład do Korna się często Defin się rozumie, yy, no, tak, no, tak, no, tak, tak. Yy, zresztą wiesz, co ja te, kiedyś to robiłem w którymś odcinku? Ja bym te Warbandy spokojnie mógł przypasować do jakiegoś Legionu Chaosowego. A Aksarino Splintered Funk stylistycznie, zwłaszcza w tym malowaniu sugerowanym, yep. tak jak zrobiłem, to bardzo do alfa Legionu pasuje. Alpha Legion i Ten Beast bym zrobił na Warliterów, tych, tych moich bym zrobił na Emperor's Children, Iron Golemów do Iron Warriorów. Mm -hmm. Korwuska bal, gdzieś bym pomiędzy Nightlordami, Nightlordami, a, a Ravengardem bym mógł umieścić. Ale to jest pomysł stary, zrobić z golemów, yy, tylko po prostu zmienić im, żeby trzymali giwery, tak, mm -hmm. Shoota i Chopa albo Big Shoota i żeby to byli kultyści, kultyści do i Iron, Iron Warriorów. Warrior, więc y, mam już dwóch zrobionych. Te zbroje w barwach hermury no. by spoko wyglądały. Mm -hmm. Tylko skala się nie zgadza, stary, bo najwięksi kolesie, już nawet nie licząc Ogor Breachera, ale mm -hmm. nawet Dominar czy Prefektor, czyli mm -hmm. ci więksi na 32 mm podstawkach, oni wzrostem są wyżsi niż Marins chaosu. Chaosu. Więc... Ale ci no, to nowi? Jest... nowi? Tak. chaosu? Nawet ci nowi. A. To jest Age of Sigmar Scale, stary, więc... Większe mundara. No tak. dobra, ale wiesz, because of chaos. I... No, no, because, of chaos. Tak. because of chaos urośli. Eee, więc jak, pan... jak orki. Im Z... dłużej żyje, tym wyższy. Zawsze. Nie, ork się, im, dłuż... Im więcej się bije, tym jest wyższy. Nie, im dłużej żyje. Tak? Nie, nie, nie, nie musi długo żyć. A czyli musi się bić, Merytokracja po prostu. I, i, i, <laughs> tak, dokładnie, dokładnie. Nie możesz się opieprzać. On musi nie się, na... się, się napitalać, no, się ślizgać. Rządy po najlepszych. Tak. tak jest, tak jest. Więc y, sta, jak dostaję zazwyczaj boksa z takimi dosyć różnorodnymi y, modelami albo, albo mam jakiegoś takiego boksa starterowego czy coś takiego to i maluję nowy jakiś kolor scheme. staram się zaczynać od tych takich zwykłych Szeregowców, tak się tak. robi. No. Y, bo jakbym coś zepsuł to nie szkoda mi szeregowca, a ten taki centerpiece model, naj, naj, największy, najfajniejszy w boxie, no to trudno, ciężko było y, pożyć dalej z świadomością, że go skopałeś i od razu musi do Wamodu lecieć. Więc mam zrobionych dwóch już takich podstawowych fighterów z włóczniami. Robię teraz trzeciego i biorąc pod uwagę, że mi się urlop gdzieś tam pod koniec miesiąca szykuje, to myślę, że do końca miesiąca przy dobrych wiatrach skończę cały warband. Chcę im troszeczkę trawek dokleić do podstawek. Zazwyczaj tego nie robię. Yy, Zigi, coś wspominałeś, że masz jakieś trawki, to może tam od Ciebie hapsne traf? jakieś trawki, mam co pudło trawek. No to jakieś takie ususzone od Ciebie hapsne chętnie. I to też pożyczę od Ciebie jakieś do bolta, do tych 10 chłopków. Yy, do bolta to możesz, bo ja mam dużo trawek z Paintforge'a i Paintforge ma bardzo fajne 2 czy trzy mm, Czyli hmm. bardzo takie króciutkie. i żeby w skali, no chcesz, prostu... Ale to jest 28 mm. A, no tak, okej. Okay. To jest ta gwardia imperialna wzrostowa. No tak, faktycznie. Bo z Flamesami flame Ci się tak, kojarzy. Tak, tak, Flamesy się są, tak. są 6 mm, jak najbardziej. No, no tak i robiłem, robiłem, ten... im, robiłem im tą skórę e, wyjściową. No, z są, nie? Tak, bo... tak. Starałem się, znaczy nie, nie, robiłem pod, nie robiłem pod recepturę z pudełka, bo nie mam wszystkich kolorów. E, robiłem taką bladą skórę tym, co mam, więc głównie tam Raycard Flash idzie. Później czerwony wash Znowu Raycard flash i później idzie Palić, palić, palić, palić Flesh flash. Y -hmm. no Maski, maski, story, robię, nawet wiesz co, maski ziesz... robię Maski robię Którymś fioletowym, nie pamiętam jak on się nazywa Xereus Purple? Nie, ten, ten ciemniejszy Screamer Pink Screamer Pink i później Highlighty tym <śmiech> jaśniejszym Runtami <śmiech> i... nie, runf runfangiem robię te, runfangiem robię storm elementy. Hostem. Tak, stormhostem, teraz mam stormhosta, ale wiesz co, wrócę do runfanga, bo stormhost jest dla mnie za Glutowaty jasny. się chyba robi, nie? Trochę. Znaczy nie, wiesz co, nie, nie mam nie mam, ten, nie mam obiekcji co do konsystencji farby, natomiast y, ja lubię, jak model jest troszeczkę taki bardziej przygaszony I mhm. ja wiem, że on fajnie pasuje na przykład ale do... Ale dla mnie duża różnica jest w jasności między... Y, znaczy, dla mnie jest powiedź, tak, dla mnie jest odczuwalna. Dla mnie jest odczuwalna i chyba wrócę do runfanga. Znaczy, okay. na pewno zużyję sobie całą tą farbę. Znowu będziemy mogli mówić highlighty rune fangiem. Moje znienawidzone. Yy... My nemesis. <śmiech> My musimy zacząć, słuchajcie, tak w ogóle... Nie, nie skończę, A, dobrze, Oczywiście, że nie, co musimy zacząć? <śmiech> Dobra, więc y, zrobiłem tych dwóch kolesi, trzeci jest już tam y, rozdłubany. Y, są bazowe kolory na nim położone i tak dalej. Yy, starałem się mniej więcej tak jak na pudełku ich robić z tą różnicą, że oni mają takie jakby mm, okrycia, kiecuszki i na box arcie jest to zrobione jakby były z takiej czarnej skóry jak, jak kurtka motocyklowa tylko hmm. z takich fragmentów poszyte ja stwierdziłem, że im zrobię po prostu z fragmentów ludzkiej skóry więc zrobiłem na przykład takie pacze ciemnej skóry, hmm. jasnej skóry czyli yy... kultyści nightlordów. Trochę tak i trochę na zasadzie tej, że i tak już swoje własne twarze noszą na, na tym, na, no. na, na, na tych... To na, jest moja ciocia, odpasy. to dziadek, od paso to od który Stwierdziłem, że może jakby, na, nie wiem, wygrywali pojedynki z innymi warbandami, no, to, to, to by skurowali to. kolesi, po prostu robili sobie z nich mhm. wdzianka, więc te pacze i, i przy okazji zrobili się tacy bardziej, nie chcę powiedzieć, kolorowi, ale trochę więcej się dzieje na tym modelu, też się nie staram ich robić takich pstrokatych ale powiedzmy, że trzy, trzy rodzaje skóry staram się używać, więc jest ciemna skóra, yy, taka powiedzmy standardowa i taka troszeczkę jaśniejsza, yy, gdzie wyjściowymi kolorami jest yy, któryś brązowy do ciemnej skóry ten, ten, yy, yy, ten sugerowany przez GW, nie pamiętam jakąś kąśnę. się Hyde? Albo Doom albo Brown. Chyba dumble Brown jest sugerowany do, do tego. Do ciemnej skóry. Mm -hmm. yy, kiśle flash do jasnej i do standardowej Cadian flash Tone, mm -hmm. Tak to się nazywa. I te trzy. Po prostu te patchy im tak się staram wymiennie robić. Łaty. No. Te łaty się staram im wymiennie robić i tak to na razie wygląda. No i spok. Kiedy I zagramy? Kupiłem sobie... No jak skończę. <śmiech> myślę, że pod koniec miesiąca jak dobrze pójdzie i mi nic tam nie, nie wpadnie innego to skończę pod koniec miesiąca. Będzie już można zagrać moją bandą. Chyba, że się z i po prostu wypożyczę od Ciebie którąś z Twoich. A, bo już Iron mamy, żeśmy grali, zresztą mm -hmm. jest, jest dowód w postaci wideo. Yy, I kupiłem sobie, tylko ze względu na to, że mi się ten model zawsze, zawsze podobał. Zresztą masz ten model, em, em, emper, Emperor's Champion. Mm -hmm. Tylko, że go pomaluje pomalu, go na kolory Templar Brethren z 30. Imperialfistów, tak. Tak, Imperialfistów, ale takiego konkretnego, konkretnego oddziału mm -hmm. Imperialfistów. Znaczy, to byli chłopcy od Sigismunda, tak? Tak, tak, dokładnie. Oni mają przede wszystkim czarne zbroje. Znaczy, to jest tak, jakbyście wzięli Black Templarów i wszystkie białe elementy zastąpili im mm -hmm. I z grubsza tak jest kolorski. Więc on jest cały czarny, na ramienniki ma żółte, na kolennik mu jeden żółty zrobiłem i chyba to wszystko. Mhm. Stwierdziłem, że mu zrobię z plastikardu płaską podstawkę i postaram się to pomalować, w, w którym, na którymś wideo jest zrobione jak malować marmur. Mhm. Z żyłkami? Tak, spróbuję zrobić marmur, że niby jest w Emperor's Palace czy coś mhm. takiego w trakcie mhm. wojny. Może jakieś pęknięcia zrobię, że to jest zniszczone niby. Poszedł do banku kasę wypłacić to. Jest. No. Marmurowe posadzki. Bo taki, taki to jest, to jest dalekosiężny plan, ale kupiłbym sobie. tych. Kupiłbym sobie tych z bo też mi się po prostu. Modele... Passer powiedział, że jest problem z ubezpieczeniem, miś to wyjaśni. Też mi się zwyczajnie podobają, kupiłbym sobie tych pięciu Templar Brethren i do pomalowania po prostu mm -hmm. na półkę. I taki oddział ich sześciu kolei. Taki sobie. One-shot oddziału. Tak, tak. Po prostu I też im zrobić takie. Mm, masz posadzki, tam, tak, takie. Posadzki, właśnie marmurowe, że niby walczą w pałacu imperatora. Czy mogę coś zasugerować w związku z tym, że masz elementy żółte? To zrób taki marmur jak jest na Gulimanie Forgeowym, czyli z niebieskimi żółkami, żeby mm. ci żółty z niebieskim fajnie kontrastował. I masz chyba różne odcienie niebieskie od O, no, mam dużo. Do no najdlżej. To, no, no to nie. tym bardziej. No. Także chyba, chyba tyle. A jakbyś już ich zrobił i byś mm. chciał zrobić jakąś taką, powiedzmy, mini-dioramkę, czy coś gdzieś na mm. czymś mm. postawić, to pamiętaj, że masz kolegę Debila, który zamiast hipsu kupił, czy zamiast PCV, kupił sobie sześć arkuszy hipsu, więc mogę ci dać jeden arkusz <laughs> hipsu i będziesz mógł sobie zrobić dioramkę. Dobrze. Ostatnio właśnie wszedłem na Allegro i nie pamiętam co chciałem zrobić. Chciałem chyba... spienione PCV kupić I, tak, chciałem... i się dziwił, że czemuś się tak ciężko kroi. A, nie, nie, nie, ale nie pamiętam dlaczego <laughs> chciałem, nie do czego, ale po prostu chciałem kupić, a już wiem, do terenów używałem 5mm spienionego PCV, który jest na symbolach, na znakach, na plakietkach mm -hmm. używane. No, no, przecież PC w pionę, PC w auto hips, nie? Tylko, że nie? Nie, to jest high intensity, polistyrem, coś tam. To jest, że <laughs> gruby jest właśnie, bardzo bez, mało powietrza. Zbroje, chodzą... zbroje szturmowców na przykład u nas, chłopaki z 501 robią z hipsu albo z ABS-u. Korzena pano nie 5mm. Nie, no 2, max no. 3, znaczy 2, bo przy 3, jak robisz odsys, żeby. Tam jest ciężko nagrzeć, tak? bo jak nagrzejesz za mało, to ci nie przylgnie do formy i masz tak. do wyrzucenia. Jak nagrzejesz za bardzo, to ci się robi pomarańczowa skórka. Nie. W sensie efekt taki, jak tak? ma pomarańcza, ja ma skórkę, ja fakturę. W tak, nie? No więc kupiłem, przychodzi mi paczka, tak, liconosz mi podaje, tak, o kurde, jakie ciężkie. Ja mówię, co to ja kupiłem, nie? I tak idę do pokoju, tak, mówię, co ja jeszcze kupiłem, że wiesz, bo kupiłem kilka rzeczy tam z klepu i wyciągam i tak od razu tą jedną płytką się w A to Punk. poczucie, poczucie tak. widy było. Ta, to po bija, tak, to poczucie widy. tu się w głowę. Mnie, ja pierdekam, jestem debilem. No i co? Także mam. Jakby co? To jest do Twojej dyspozycji. Um, wszystko? Tak, tak. Akurat dosyć intensywny w pracy miesiąc był, więc... No po prostu opowiada jeszcze. Opowiadałem chłopakom przed tym, że przed... nie będę już tego robił na... Forum publiku. Forum publikowe. No dobra, ja tak właśnie teraz przeglądałem, jak to mówiłeś, posty swoje z Facebooka. A co już mówiłeś, musimy zacząć w pewnym momencie. A, a musimy zacząć tak, a propos highlight'a fangiem coś, co kiedyś Wam wspominałem, żeby hasła nasze głupie na koszulki wrzucać. Jakby ktoś, wiesz, słuchacze nasi chcieli jednak koszulkę jakąś z naszymi głupimi hasłami kupić. To... Yy, namów yy, rysowniczkę naszą, żeby namalowała takiego wkurwionego winca z pędzlem. Takie... i właśnie maluje figurkę i podpisane highlighty, runfangiem. No, no także musimy, musimy coś pomyśleć o tym. E, w każdym razie, e, więc przeglądałem Facebooka i tak patrzyłem, co ja tam pomalowałem i widzę, że figurek to tak dosyć mało pomalowałem. Też musiałem mieć mocno zajęty grudzień. Trochę postreamowaliśmy, więc to na pewno jest in plus, parę materiałów wyszło poza tym. Eee, zacząłem się bawić wederingami z AK, to było widać na właśnie każdy projekt, który... Zaczął, polsku, po polsku się mówi pogodzink. Pogodzink, albo brudzink. Pogodzinki brudzingiem, pogodzingiem brudzingiem. Um, i edgingiem, tak? A nie, edging to też po angielsku, ale tak. Krawędźing. krawędźing właśnie. Krawędźing. No, ale no, widzę, że się grubo zaopatrzyłeś w te produkty. Tak, Ta, no. no, trochę tego stoi na półce, e, więc y, no trochę, troszeczkę... Ale troszkę to chyba śmierdzi, jak to robisz, nie? Bo nie, to, są, to nie, nie są nie. olejne. To są y, em emalie. No. Y, jedyne, co śmierdzi, tak na, mocno śmierdzi, to... Rozcieńczalnik. Same farby. No i rośniecznik za każdym razem musisz, żeby pędzelek wyczyścić. Tak. Znaczy mam właściwie, żeby osiągnąć ten efekt, to muszę otwierać rośnieczarnik i go tam mm. dubać. Nie? No, są mi plusy i minusy. Więcej jest po prostu dodatnich niż ujemnych, więc. <laughs> więc tak patrzę sobie, że uruszyłem... Trzymajcie Honkinga, bo w stanie mu pierdolnie. <laughs> E, ruszyłem projekt tego terenu do Kiltima, który zrobiłem taką małą dioramkę, że ten klasztor taki budowałem, ten taki dosyć wysoki. Mm -hmm. e, I zacząłem brudgingować, broodzing, właśnie, jeden element. Tam w sumie chyba dwie wiecie. No właśnie, dostaliśmy z Wince z wypraski z ruinkami i tak. jak tam Wince ruszyłeś, bo ja nie. Nie <jusza> no, ja mam tych, wiesz, mam tych unmade najpierw w kolejności. Nie, nie, Leżo, le, leżą po prostu Ja mam zresztą tak. kubki wstydu, tak? Dokładnie. U mnie ci... już nawet w szafce leżą. Przyznam się do tego, że po prostu wypchnąłem je do was, żeby u mnie nie leżały. Bo nie, Cześć, zawsze zredukowałeś nie, kolejkę, tak? To nie jest sukces, będę, nie no. będę płakał, nie dostałem za friką. No Oczywiście, no przecież nie, pomalować jest, pomaluję jak najbardziej. One były z um, flaszgicami do Kiltima, a że kupiłem trzy boksy flaszgiców um, do Kiltima, no to. Trzy razy to samo. Mhm. Trzy razy to samo. I nie potrzebuję mieć trzech takich samych elementów. bo to, to Kiltimowe to pudełko kupiłeś. Tam tak. jest teren i banda. To są Jeden. te nowe tereny, jakbyście się. Tak, tak, tak. tak te no, nowe takie koła manerze. Sektor z tego sekt tak. Jakiś właz do jakichś kanałów i tak, tak dalej, tak, tak dalej. Ja ten właz mam w ogóle pomysł, jak go zrobić, bo chciałem wiesz co? Chciałem go podkleić, bo on jest. Tak jak ci mówię, żeby jest, coś na środku zrobić, nie? Wiesz co, jest, jest, jest taki meg, że ma puste, mamy kawałek, kawałek betonu. Jest kawałek betonu i na górze tego kawałka betonu jest taka kratownica. Tak. I to jest puste. Ruchomą Tak, ruchomą ma To jest puste klawkę. w środku, i nie, ma jest dna. Puste w środku i nie ma dna. Więc myślałem, żeby podkleić to właśnie czymś, czymkolwiek. Tylko, że wcześniej zrobić, na przykład wkleić tam jakieś czaszki, może nawet zakupić sobie ten taki, tą taką emalię, co udaje wodę. Albo no. można, żywicze, z tego co, z tak. no, no, że masz. water effect, dodajesz dwie krople łosza jakiegoś i hmm. robisz zielony slime na przykład. No, albo wiesz co, tak jak robię na devgardach swoich, że jestem taki, jest taka techniczna farba z takim glutem. I to fajnie też wychodzi. Hmm. Musisz pomalować po prostu spód, kawałek plastiku, hmm. który masz pod spodem, malujesz jakimś zielonym. I później tym glutem tak mieszasz. I samemu robisz, bo to zanim wyschnie jest takie dosyć plastyczne, jest gęste, mhm. więc możesz na przykład możesz takie ripples robić, yy, że się na przykład kręgi rozchodzą na wodzie, jak, jak masz na tyle dosyć skilla, żeby to zrobić, to wygląda to fantastycznie, u mnie to wychodziło no, ale różnie. To i na, natomiast, natomiast no, i tak tego nie byłoby za bardzo widać, bo musiałbyś przez tą kratkę zajrzeć, no ale masz to poczucie, że tam coś, coś tam jest, jest nie? Więc myślałem, żeby to tak zrobić, może jakaś czaszka by tam pływała, wiecie, że mm -hmm. jakiś slime, coś Stolec tam. jakiś przepływem. Tak, tak. <laughs> Mister Henki. Gdzie to było? W Australii chyba, czy, czy, czy w Detroit, że zrobiło się zapchanie. Aligator taki wiesz z nowojorskich kanałów. takie już y, y, jakby main rury, takiej już mm, największej odpływowej już do samej oczyszczalni, już taka gruba rura, że zro, zrobiło się zapchanie i wielka y, jakby koncentracja ludzkiego, główna wielkości dwóch stadionów piłkarskich, gdzie nie mogli tego przepchnąć, w końcu jak przepchnęli, to tam rozsadziła oczyszczalnie i w ogóle jakieś... Prawie taka akcja jak w Warszawie ostatnio. Yes. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia Wisły. słyszałem. słyszałem. <coughs> Dobre zdjęcie było na tygodniku nie? Urban siedzi na kiblu nie? I podpisane na chwilę przed katastrofą w oczyszczalni Czajka minuta przed wsunięciem prętów kontrolnych do oczyszczalni. Znowu humor z całcowy nam się włączył. Not great, not terrible. Dobra, e, więc te tereny troszeczkę popchnąłem, natomiast e, oczywiście moje hobbystyczne ADHD się odpaliło i y, wylądowało znowu. Sorry, w co byś nie robił, to jest progres, tak? Tak, no coś jest, wiesz, pamiętam, które farki. porobiłem zdjęcia, wiem, którymi farbkami brudzingowymi to, y, to robiłem, bo staram się ograniczyć do trzech farbek, mm. więc tam trzy efekty tylko używałem i po prostu co jakiś czas, bo te elementy... Mówisz o kontenerze, tak? O kontener nie, nie, nie, nie o kontenerze, o, o tych terenach mówię, to chłopakom pokazuję w szafce, o tych terenach mówię. A, katedra. Więc y, zrobiłem te najmniejsze, więc jak teraz mam wziąć i mam zrobić trzy piętrowe. Kaleś ma, ma szafkę, która wygląda jak Warszawa po bombardowaniu, po prostu zgliszcza takie w, różnych, w no są pod różnym kątem leżą. Bo nie Tutaj postać, właśnie dzisiaj sobie nawet sprzątam, żeby je tutaj postawić, żeby mi kuły w oczy, żeby przypominało mi się, że mam je mm. robić. Nie? E, no więc, tak, to jest pierwsza rzecz, którą e, zrobiłem. Tam się bawiłem troszeczkę tymi e, No Poza tym, sporo materiału wideo chyba wrzuciłem, więc to jest plus jakiś. E, patrzę jeszcze tak po tych linkach, co ja tutaj wrzucam, bo wszystko wrzucam na, na ten ten. No oczywiście, tak, kontenerek zrobiłem. To jest druga rzecz, która dosyć ważna, którą zrobiłem. E, to od razu Wam powiem, e, szybki taki. E, Informacja robimy z trzema innymi osobami, robimy, będziemy robić akcję charytatywną na Wośpa. Kupiliśmy zestaw First Strike, zasponsorowany przez, przez kolegę na razie, nie będę mówił imienia, nazwiska kolegi, bo nie jestem pewien czy on ch będzie chciał. W jeden z naszych koleg kolegów Makariuszy zasponsorował zestaw First Strike, sklep Stagraf zasponsorował zestaw terenów STC ryza Pattern Ruins. Czyli które... to, co ja miałem w Moonbase Klyssus. Tak, tak, tak. To jest chyba troszeczkę mniej tam, więc mi się wydaje, bo tam mniej jest tych takich różnych jest W każdym razie hmm. to. No i y, dwóch kolegów też. Tutaj jeden lokalny pracownik z maluje Space Marinów, y, Blaki, a Lorneto maluje Nurgla, no bo to jest, jest specjalistą w Nurglu i będziemy robić taki mały zestaw startowy dla potencjalnego początkującego, który chciałby zacząć zabawę w czterdziestkę. Spakujemy mu to ładnie wszystko w pudełko i wystawiamy to na aukcję koło 10, 12, 14 Zdążycie? stycznia. Do 14, do, musimy zdążyć do 15 stycznia, bo 2 tygodnie aukcja chcemy zrobić i 30 jest zamknięcie tych wszystkich aukcji, żeby się liczyły dowolne. Zawsze się będzie liczyło. Tylko żeby... no, ale jak chcecie foty wrzucić. A to zrobimy, bo chłopak już kończą malowanie. Ja tereny to jest kwestia dwóch wieczorów. No i właśnie, zrobiłem ten kontenerek, który, który zrobiłem tutorial. i Też się tam mocno pobawiłem burdzingiem na zasadzie takiej, że to nie jest realistyczny burdzing, no, ale fajny efekt. Ale ma wyglądać właśnie, właśnie o to chodzi, że ona wygląda. Kinowy, jest to kinowy. Tak, bym. że ona po prostu. Ma... Taki kontener Michaela Beya. Tak, dokładnie, jeszcze tak. tylko tych barwach brakuje. Nie, przy błysku brakuje. <laughs> jako Abramsa. Eee, chodzi o to, że po prostu, żeby było widać, jak spojrzysz na niego, że o, to jest brudny kontener. Bo oczywiście, jakbym go robił w taki spo, sposób realistyczny, no to zupełnie inaczej by to wyglądało, dużo delikatniej by to było, ale chciałem po pierwsze pokazać ludziom, że to można w tutorialu, że można zrobić to bardzo prosto, bo to jest na zasadzie: wyciągasz farbę z pojemniczka, nakładasz. W, powiedzmy, byle jak, tylko żeby zapełnić te miejsca, które chcesz, a później bierzesz drugą farbę, czyli ten rozcieńczalnik mhm. i zmywasz to częściowo. No, jak kto, kto widział tutorial, to, to widział, a jak nie widział, to niech sobie idzie i spojrzy. I, to, I poza tym zrobiłem tylko jeszcze jedną rzecz, której nie za bardzo wrzucałem ją na, na bloga, bo nie mogłem za bardzo, bo taka była idea. Jest takie coś jak między bloger, blogerskie wyzwanie karnawał, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa. W każdym razie malujemy sobie karnawał figurki na karnawał. śmierć. Nie, nie, nie. Malujemy sobie nawzajem to znaczy figurki. Trochę secret Satan taki, nie? Secret Satan, tak. Każdy, czy jest jedna osoba, która to organizuje? Koleś Bachior, chyba z bloga Dark Oak. The Dark Oak, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli coś czekam, to sorry. Który to jest Drzewo Oak? Dąb. Dąb mroczny dąb, tak. a ja, jak żołędzie. <głos> I on to organizuje na zasadzie takie, że zbiera osoby, które są chętne do pomalowania i odebrania od kogoś prezentu, a... no i później miesza te osoby i malujemy sobie nawzajem, po prostu, nie? Więc ja malowałem dla kolesia, który... Fat, Lazy Painter, ty, też Polak, który ma bloga, i on się ogólnie specjalizuje. Mordheim, Warheim, to takie systemy fantazji. Fajna nazwa bloga, ale nie przebił Vision. Vision, tak, tak, tak. Eee, no i... Dla niego pomalowałem, nie wiedziałem co pomalować, ale popatrzyłem na jego, na jego bloga, miał ogólnie ludzi, miał bardzo dużo ludzi, takich powiedzmy pseudoimperialnych po ludków, którzy tam w tym Orheim używali. więc pomyślałem, że dobra, fajnie by było mu dać jakiegoś złego typa, więc wziąłem orka z ork, ork Brutz jednego z taką wielką dzidą, Pomalowałem go trochę poeksperymentowałem ze złotem. A to że to na czacie nam wysłałeś. Tak, pobrudziłem go trochę zdjęcia, zobaczycie niedługo na na, na, na, na fanpage'u, bo będę był o tym artykuł, filmik nawet o tym zrobię. I wysłałem mu. I, a, i stwierdziłem, że dobra, no model pomalowałem, nawet mi się podobał model, jak wyszedł. Mi się podobał przynajmniej. Ja lubię ciemne kolory, więc skórę mam bardzo ciemną, ponieważ jest to stary ork. No, zresztą widać, że jest utytłany. Orkowi skórę ciemną pomalował, a na czarnego elfa w Wiedźminie to się boczył. Ale nie był czarny, z ciemno. Bo, bardzo ciemnozielony. To opalony ork. Opalony ork. Okay. E, no Blisko i... wschodni ork. E... Ork orientu. E... Blisko wschodni to są ci, co. Ork rew. się wysadzają. Tak. Zamiast squigów. Więc że... Squigów nie jedzą, bo to brudne zwierzęta. Nie koszpedał. Mork agwa. Nie halale. No, więc, więc stwierdziłem, Haram. że jak. Aha, przepraszam, tak. Więc stwierdziłem, że jak ten org tak trochę za mało i, i, i dobrze, że tak stwierdziłem, bo sam prezent, do który zaraz, o którym zaraz opowiem dostałem, to, to tak trochę jest epicki. Eee, stwierdziłem, że zrobiłem jakąś małą dioramkę, którą będzie mógł wykorzystać sobie później, więc zrobiłem taki fragment studowy. Po prostu miałem taki kwadracik, przygotowałem mniej więcej wielkości trochę większy chyba od płyty CD. Eee, nie no, większy jest od płyty CD tam chyba 14 na 14 cm jakoś, i po prostu zrobiłem tak na ukos ścianę stodoły z wykałaczek, z tych, z tych, z tych patyczków takich, które, które używamy do, do, do, do mieszania tam w Starbucksie. I po Starbucksach się wozi. I choinkę. I słuchajcie, nie wiedziałem z czego zrobić choinkę. Trochę powiem już, cisnął mnie czas i deadline i stwierdziłem, że dobra, co, skąd mogę zrobić, chciałem zrobić choinkę, po prostu temat świąteczny chciałem tam wrzucić, nie? Więc pojechałem do Dreamu, właśnie, i popatrzyłem sobie, co tam mają. Mówię, no, o... tam mają na przykład trzy drzewka za 70 zł. Tak, no właśnie, więc kupiłem cztery drzewka za 50. zł. Ale ile kosztują te stare trzy drzewka od giełdów na tym kawałku plastiku? To coś chyba. Stary, masakra, jakieś to są plastikowe 130 130? coś takiego? Ja bądź razie. One są już nie, nie są już w sprzedaży. No tak, teraz bo jest jakby... Awakened Wildwood. I który jest dużo lepszy, ale. I jest. Znaczy lepszy, nie lepszy, bo to są drzewa, które jakby odrywają się, nie, nie, nie, nie siedzą na ziemi, tylko mają jakby, rozchodzą się na takie korzenie grube. Nie, nie, one się Siedzą ziemi, to są ich korzenie nad ziemią. i one... Możesz... Ale jest dziura po spodem. Nie, jest dziura między nimi. No to jak no. las na morzynowy. Było... No, on też, no, no, no. Wiesz, no, no na chodzi... morzyny też tak siedzą, jakby na korzeniach. tak? No, bo no, no. Chodzi o to, że możesz je składając tak, jak należy, to robisz sobie area, train, możesz w środku stawiać figurki, mm -hmm. albo też możesz się po prostu rozstawić jako trzy osoby na drzewa. Mm -hmm. I to jest właśnie... A tam też się dało, tak, że to drzewko się wy... się. Tak, tak to były no by takie zasady, jak... by było. Nie? Znaczy wiesz, na rynku wtórnym na pewno zajdzie, bo tego no, tak, było tyle naprodukowane. Na rynku wtórnym są są po 150-200 zł, bo ludzie z no. w każdym razie yy, pojechałem, kupiłem właśnie cztery drzewka za 58 zł wziąłem mm. jedną drzewko, które pasowało skalą wkleiłem tam, zrobiłem śnieg i tutaj jedna rzecz, którą bardzo fajnie spróbowałem zrobić, pierwszy raz w życiu mówię tak, no dobra, jak ale to spierdolę co najwyżej efekt, wyszedł, śniegu? efekt śniegu, ale ale ten GW, czy tak, GW, ale sposób aplikacji bo normalnie mm. się aplikuje, ten GW że nakładasz, tym tulem wikol, takim wikol nakładasz, mm. czy tam yy, no, PVA, czy jakkolwiek ten klej się nazywa biały klej tak. biały klej, klej nazywasz posypujesz, sypujesz resztkę i zrobione, nie? Ale tak nie robią kolesie od dioram. Kolesie od robią tak, że namaczają trochę terem, minimalnym giełką taką robią, żeby się on trzymał, sypią tam, gdzie chcą, żeby był, a później mieszają wodę z wikolem znowu i psikają. I psikają. Mówię tak, dobra, nie wiem, co będzie, to będzie po prostu. Spsikają to wszystko porządnie i słuchajcie, bołem ja tak po prostu normalnie jak dziecko się cieszyłem, nie? Bo posypałem górki, wiesz? To... Jak to jestem? Proszę, pęcznieje, tak? To jest zwykła biała trawa po prostu. To Aha. jest zwykła, bardzo drobno zmielona biała trawa. Okay. Czyli tak jak trawka statyczna. To jest statyczne nawet zresztą. Mm -hmm. I wziąłem to po prostu, posypałem tam mniej więcej gdzie chciałem, żeby było tego więcej. Wikonem posmarowałem na, podło na, na ziemi, posypałem tym śniegiem, później wziąłem tą wikonę tak. Jakie jaki są niewierzący i się przeżegnałem, no i dobra, chujnie. I, I pojechałem Ale ten orki wszystko... już tam był? Czy... Nie, nie, nie, no bez... oczywiście, że, że nie. Bo nie było choinki, nie Wtedy było. Wtedy to byś chyba się na dywaniku do Mekki czółkiem uderzył, chunie. Jakby ten ork tam był. I, nie, nie, nie, nie, jego nie było w ogóle jeszcze. I sprykałem to wszystko, no i dobra, teraz wytarłem tylko biurko, żeby wiesz, zebrałem nadwyżki, gdzie tam się zebrały, także woda tam spłynęła po ścianach. I efekt był o tyle fajny, że po pierwsze wziąłem tą dioramkę później, odwróciłem do góry nogami, tak mówię ani jeden pyłek nie ruszył się. Super, wszystko zostało. Jak była górka, nasypałem więcej, to została górka, więc był ten efekt takiego Związało. pofalowanego śniegu, mhm. więc to było super. Jak pukałem, nie było tak, że na przykład tylko wierzch związał, a pod spodem było miękkie, bo sporo zlałem ten spód. No i na dachu... Był taki efekt, gdzie troszeczkę mocniej, to, to też nauczka na przyszłość, jest trochę większej odległości przykać. nie jest takie bliskie, bo atomizer, który mam taki z Ikei, no trochę mi poprzesuwał ten śnieg, mhm. ale zrobił się tak, jak się to wszystko rozmyło i ułożyło, to zrobił się efekt takiego mokrego, topniejącego śniegu na dachu, mhm. który delikatnie spływa. i zajebiście to wyglądało na zdjęciach, zobaczycie sobie na blogu, jak, jak już to zrobię i byłem super zadowolony z tego, bo. No, nie spada, a normalnie jak posypiesz trawkę, to zawsze gdzieś tam jakiś mm -hmm. połekcie. Się... Super po prostu, więc polecam metodę. Może zrobię tylko tutorial, jak to robić. Bo... A słuchaj, wikol, wikol zmieszany z wodą mm -hmm. i psikany. Na powierzchniach gdzie nie ma tego śniegu, a on siłą rzeczy trafił, bo trafił wszędzie. Nie, widać, no. nie zrobił ci, nie wiem, matowego, błyszczącego, no. frosting, nic no, Nic nie było, zero. Nie było żadnego to... Jest... Nie kleje się w dotyku? Nie, no, nic. Dokładnie wszystko. To A lakierowałeś pod to potem jeszcze? Ci? Nie, Nie, stwierdziłem, że nie muszę go lakierować, bo jest zabezpieczony wiesz. mikor. No okay. Nie, naprawdę. po prostu podczas, że Możliwe, że jakbym chciał jeszcze później jakieś pigmenty nakładać czy coś, to, to tak, ale stwierdziłem później, raz, że nie mam czasu, dwa, pigment na śniegu by mi wylądował. Na miejscach śniegowych, bym go nałożył teraz. Więc stwierdziłem, że nie. Um, super, naprawdę rewelacja. Okay. Tylko fakt, że większość terenu, która była kładziona, była kładziona na hips właśnie i na y, patyczki drewniane, więc to bardzo chłonne było, nie? Mhm. E, więc czy nie na hips, na, PCf -a. Znaczy, na Czy Znaczy, hips czy PCV, to, PCf to, czy nie, to nie, będzie, nie będzie pić. No nie będzie pić, ale bardzo fajnie związało całą warstwę. Tu do, więc nie było żadnych y, przebarwień. Okay. A i jeszcze, przepraszam, spód był najpierw położony, przepraszam, był piaskiem. Wikol z piaskiem był posypany. Okay. Więc to wszystko się ładnie związało. Znaczy, wież, wikol, wikol po wyschnięciu pełnym, to robi skorupę, naprawdę. No, przecież no. ja tą zbroję specjalnie, tak. czy też wikolem. Kryłem, smarujesz wikolem, Tylko smarujesz I to tam... potem, potem jest nie do zajebania, że tak. No powiem, ten i dokładnie te same formiałem. Jak, jak przechowałem dziurkę, żeby zrobić w, w hipsie dziurkę na peeling od, od stópki orka, mm -hmm. to miałem takie najpierw, a później dopiero czułem, że w hips, w, w PCV wchodzę. Nie? Mm -hmm. Więc tak, jak mówisz, skorupka była i mhm. nawet jak... A i choinkę, jak zrobiłem, to choinkę zrobiłem tak, że najpierw przyknąłem choinkę tam w palcach sobie, obróciłem ją i po prostu posypałem, żeby był śnieg i później jeszcze raz choinka, choinkę, nie? żeby tak już po prostu żeby one się przyczepiły, pi piórka te opiłki, a później jeszcze raz, żeby je zabezpieczyć. I choinka była elastyczna, na tyle, że drzewka były elastyczne, czyli gałązki były elastyczne, ale nie odpadało z nich nic. Mm -hmm. Po prostu rewelacyjna metoda. Już teraz wiem, dlaczego wszyscy redukcyjni ci właśnie oddzioram, robią to w ten sposób. I mają zawsze trzy wiaderka wikolu. I mają zawsze trzy wiaderka wikolu, bo to po prostu działa. I zwykły A piśka... jeszcze jedna fajna rzecz. Spryskiwacz, który mam z tym klejem, stwierdziłem, że go nie opróżnię, po prostu zostawię go. Tutaj cały czas jest w butelce. Tak nie ma dostępu powietrza, to będzie okej. Okay. Nie ma dostępu powietrza. Jedyne co, to jak zauważyłem, psiknąłem raz, to że musiałem przyknięciem pokonać po prostu zabezpieczenie Dysza. Komaś, mm -hmm. Dyszy, a później normalnie się... I czuć wiko po prostu tutaj, nie? Mm -hmm. taką dosyć mm -hmm. mocną mieszankę. Pycha. Pycha. <laughs> <Ulej>. <laughs> Więc bardzo, <laughs> bardzo, bardzo, bardzo fajna metoda. I tak myślę, co jeszcze pomalowałem, ale już nic. No, pracujemy nad tym, pracujemy nad tym nowośpowym, bo się troszeczkę spinamy z czasem, chłopaki muszą mi jeszcze powysyłać te rzeczy, które, które porobili, trzeba to wszystko obfoczać i, i to wszystko tak naprawdę... No... Chyba tak. Chyba wszystko. No niezły warsztat nam wyszedł. Godzinny prawie. Godzinny warsztat. Eee... Za chwilę wrócimy do Was z newsami. Nie było tego jakoś strasznie dużo, bo nie będziemy przecież gadać o, nie wiem, pudełkach świątecznych, Battle Force'a, bo to są przepakowania wszystkiego tego, co już było. Totalne Więc... Już omówiliśmy. No, nie, no, nie, no, nie, no mamy też kilka newsów. Zanim przejdziemy do tematu, oczywiście wrócimy sobie do Mando. Omówimy sobie Mando. Też omówimy, tak. Pogadamy kilkanaście minut, pewnie nie godzina. <śmiech> I słyszymy się w następnym module. W tym dziale umówimy sobie tą niewielką porcję newsów, która wyszła od ostatniego podcastu. I zaczynamy od tematu Warhammer 40 000. Zapowiadane wcześniej i omawiane przez nas Warhammer Legends. Mhm. Ukazało się na stronie Warhammer Community. Zgodnie z zapowiedzią są to reguły pod ósmą edycję. E, dla modeli, które nie są już produkowane i nie będą już dalej wspierane w żaden sposób przez GW. W tym sensie, że nie będą wychodziły zaupdateowane wartości punktowe mhm. dla nich te wartości punktowe które dostajemy w darmowym warto zaznaczyć pdf na stronie Warhammer Community to są już takie które będą prawdopodobnie na zawsze. Nawet po potencjalnej zmianie edycji w której się już coraz więcej chyba mówi że będzie dziewiąta. Tak mówię to jest temat oddzielny powiedzmy. Natomiast pozostawia to możliwość tym z was którzy mają klasyczne modele i lubią sobie nimi pograć daje to możliwość pogrania w ósmą edycję czyli obecne rulsy. Co nie zmienia faktu, że nikt wam nie chroni, policja wam nie wiedzie na mieszkanie, jeżeli weźmiecie sobie na przykład rulebook czwartej edycji czy trzeciej edycji i kodeks odpowiedni i sobie będziecie grali na te zasady tymi modelami, kiedy one jeszcze były normalnie w sprzedaży. Czy wiesz co, ja ostatnio na, na przykład sprzedałem. A i dodam tylko, że no. dotyczy to i 40 i Sigmara. Są też mhm. mniej liczne, ale są też rólsy do Sigmara. No bo to troszeczkę masa, młodszym systemem no. jakby nie było, nie? Ale Dlaczego? figurek z lat fantazjaka. to chodzi o te figurki z fantasiakami. Fantazjakowe no? głównie tak. No. Nie tam był dużo bardziej drastyczny. Bretonia, tak, tam ty... był dużo bardziej drastyczny przeskok i Flafu i, i zasad i Loru, no nawet samych frakcji. Tak. No. tak? Ja ostatnio się dziwię, że ostatnio nawet na przykład sprzedałem podręcznik do Apokalipsy do szóstej edycji z kartami ze znacznikami ze wszystkim. No koleś mówi, że no, my gramy jeszcze w, w tą edycję nie? i po prostu no i super. na tą starą apokalipsę nie gramy w nową. bo Bardzo fajnie, że jest nisza. Na no, to, tak? że ludzie chcą. No stary, ty, jak <coughs> ze wszystkim, jakbyś w Łodzi, na przykład nie wiem, wszyscy by grali w War Machine i ty byś miał naj... no tak, najnowszą, tak. najnowszą edycję Warhammera i miałbyś jednego kolegę, który w to gra, no to też byś nie pograł, Jak to w Katon powiedział, najlepszy system to jest ten, w którym masz z kim grać. Tak, no. <grym> dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli tak, jeżeli byście chcieli, może na stronie Warhammer Community zapoznać się ze wszystkimi PDF-ami praktycznie wszystkie frakcje ze Space Marine'ów. Mamy tutaj takie kwiatki jak chociażby Chaplin na motorze, Tech Marine na motorze, mm -hmm. Librarian na motorze, bo kiedyś można było całą armię Marinesów na motorach wystawić. Jeżeli, HQ, jeżeli kapitan był na motorze, to motornicy zwykli stawali się trupsami. Tak, tak tak było. I też komand co. skład może było na motorach, czyli tam czempiona, sztandarowca i tak dalej, apotekery. Zresztą y ci y Dark Angel y mieli nawet cały taki... A to ra ra Ravenwing. Y a, Dark Angel, Miel Raven Mieli ten, mieli całe Ale nawet podło. grając z zwykłymi ultrasami też mogłeś armię na motorach wystawić. Bo mieli się HQ na motorach po prostu. Mm -hmm. I teraz już chyba I to, wtedy też się stawali. Dlatego stąd pewnie jest y mm -hmm. na tym liku, że tak powiem, już trochę wybieram do przodu który się pokazał, są te motorki, to możliwe, że tam będą mm -hmm. też HQ jakieś, bo będziesz mógł wtedy Posadzić, już na motorze. No ciekawe, jak HQ na piechotę kosztuje 100, to na motorze ile? 150 za jeden motyw. To, nie <laughs> to właśnie zastanawiam mnie, jak to będzie, z... znaczy, to będzie bardziej dla, dla takich koleżeńskich gier, podejrzewam, brane. Gdzieś to bym chciał zobaczyć? Bo z kompetety... o tak? Tak, z kompetetywnością tak, tak, tak, tak. to raczej. Nie, znaczy, one, one, On one nie są dopuszczalne na turniejach. Ale yy, nie, no jakbyś tak se grał, powiedzmy. No nie, na jakieś... kompetytywnie to nie tak se grał. Kompetytywnie kompetywnie to kompetywnie trzyma się wszystkich optymalizujesz, tak? Nie? Natomiast i, i chciałbym zobaczyć w 40. Nie wiem, jak jest w Sigmarze, bo nie, nie ogarniam. Ale chciałbym zobaczyć, że dostaje za 150 zł. Załóżmy, nie kolesia na nogach, tylko kolesia na motorze. I wersję pierwszą w Ale na przykład podmiotek. to Tors, na przykład, bo Czym się różni kolesia na motorze od kolesia na, na tym? Trzyma kierownicę. No to na przykład to rączkę. Masz yy, no. inną. I... Wiesz, to, że na przykład, dobra, już nie, nie, nie wiem, czy aż tak bardzo GW pójdzie w modułowość. Wątpię, wątpię, wtedy by wymagali Ciebie magnesowania. Natomiast fajnie by było, gdyby w rulsach prowadzili mechanikę, że jak komuś rozwalą motor, to może jeszcze walczyć na piechotę. Mm. To by było tego nie zrobią na pewno. Pewnie nie, ale by było fajnie. Wiesz dlaczego? Tak Chcę upraszczać zasady, nie? No to, a to nie jest uproszczenie tak. zasady. Wiesz co, w starym fantasiaku było tak, że miałeś staty, staty Mounta i staty jeźdźca tak. nie, nie, nie zrobią tego. Dobrze, jest kolejny, kolejny news i już ostatni z 40 tak naprawdę. Przedostatni, może jeżeli liczyć te pikselowate zdjęcie, o które mówimy, no może bo... mówić. mówiliśmy. ostatni news jest taki, że Warhammer Conquest, czyli ten periodyk wydawany razem z już nie pamiętam, de Agostini albo Hashat. Pamiętam z Hashad Collections. Był już w UK, był we Francji, był we Włoszech, a teraz wejdzie w 2020 roku do Niemiec. Ja wolę. Jak macie wujka, ciotkę, babcie w Niemczech, to możecie się umówić, żeby Wam ktoś kupował te konkwesty, bo... Albo poczekajcie, bo może paczki, paczki z LRD. Coraz bardziej wątpię, czy będzie w Polsce. Czemu? Zbliża się do nas. Ale to nie jest aż tak chłodny rynek, żeby opłacały im się to wszystko. To jest, macie, słuchaj, drukować, to jest tak jak odnawa... trasy wszystkich fajnych zespołów. Niemcy, Austria, Czechy i z powrotem. Albo do Rosji i Polska takim szerokim łukiem hmm. uminięta. Okay. Znaczy, wiem, że nasz rynek nie jest taki, u nas jest raczej rynek wtórny i u, u nas ciężko by się to sprzedawało. I wiem, że na przykład całe te materiały, bo gdyby mieli tylko modele sprzedawać, to pewnie by, pewnie by to weszło. Natomiast tam jest jeszcze sporo materiałów. Farbki, pędzelki. Ale nie, chodzi mi o to, że materiałów w sensie tekstowych, nie? To jest no, książeczka jeszcze, tak? Tego, nie? Tak, tak. No, więc gdyby. Musieliby wynająć tłumaczy, tak? Gdyby, musieliby wynająć kogoś, kto im to wszystko przerobi i zrobi to na polską medycję, a to by kosztowało sporo pieniędzy. A przecież to już pewnie by było, to nie byłby koszt GWT, to był koszt h no na przykład, więc zobaczymy może, czy Hashed w ogóle ma historię w Polsce? Tak, jak najbardziej. No i też możemy pamiętać o tym, że Middle Earth, jak wychodziło, znaczy Lotr właściwie, tak wychodziła gazetka z figurkami, no to była wersja polska. Ale to było Diagostini. Chyba to było do Diagostini. Ale Hashed to jest firma włoska i ona od dawna jest w Polsce. Star Warsowe rzeczy mam. To kto wie, że skoro już robili, to okej. Analogią, wiesz, podej... Podej... analogią, mają tłumaczy, mają zespół, który może to robić na język Myślę, polski, tak. jest jakaś szansa, że zrobią to na język polski, jest, wiesz, tym bardziej, że widzą, jaki jest odzew, że ludzie, hej, chcielibyśmy to, hmm. ludzie piszą cały czas, kiedy, kiedy w Polsce, kiedy wiesz, w Polsce. to się opłaca nawet, gdyby, nawet nie, niekoniecznie, bo nawet jak kolekcjonujesz całość, hmm. to to wychodzi dużo, kasy rozłożone w ale czasie, tam. ale masz mnóstwo rzeczy, naprawdę, hmm. no nie kupisz w GW... No, pokazywali, że to jest naprawdę armia kilkutysięczna, że za kilka tysięcy złotych, którą kupujesz za jednak 75% ceny i to nie jest... Nawet o... chyba mnie Rozłożone to w czasie, tak? Tak. I nawet, nawet jeżeli nie, nie, nie całość kupować, to pojedyncze numery, jak kupił, to mm -hmm. też się opłaca, bo masz na przykład w cenie, nie wiem, tam kilka euro do, do 10 euro, masz na przykład kilka modeli, tak? To A masz, niż... że masz trzy elementy: masz armię space ma Ultramarinów, Space Marinów, tak? masz armię Kevgardów i, deadgardów deadgardów i tereny. tereny. I tereny. Mm, tak. No i poza tym jeszcze masz, i czwarty element, to są wszystkie rzeczy, które chyba są mieszane, że dostajesz z farbki, pędzelki, mm. różne inne rzeczy, książki. Nie wiem, czy one nie są mieszane z modelami. Yy, możliwe, że tak jest, że na przykład jest Primaris, Lieutenant, pędzelek i farbka. Na nie? Nie przykład. Bo to by miało sens, bo wtedy... No, nie no zobaczymy, słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy. tak. No, nie, nie, nie chcemy umierać za Gdańsk za bardzo... Więc... Ja bym Ci powiedział, że jakby to wyszło w 2021 roku, na przykład, to bym rozważył, na przykład, wykupy, wykupywa, co, ukupyrami, ukupyrami. Się, może byśmy się zgadali, tak, żeby się podzielić, tak? że nie mm. wiem, byś brał Dead Guard, ja bym brał Ultrasów. Zawsze taniej jakoś. Tak? No nie no, zawsze pomysł jakiś. Zobaczymy. Mnie tam z tego co widziałem by interesowały tylko te zeszyty, gdzie rzucają teren. No właśnie, tak, to, jest, to jest... Jakiś ten jeden kontener, taki... Mm. Znaczy po prostu kupowałbym no, bardzo wybiórczo. Trzy kolory. Tak. Mm -hmm. jak, Kieślo, jak Kieślowskiego. Biały, <śmiech> czerwony, niebieski. Biały <śmiech> powiedzmy. No. Zielony. No dużo tego jest. Dużo tego. Cały ten sektor mechanikus. Ja Może ten teren bym chapnął z chęcią, mimo mm. że część tego mam w udełku. Dobrze, no i ostatni, ostatni news jaki chcemy omówić, tak, to jest zaraz sobie ten spikselizowany obrazek znajdziemy. E, praktycznie potwierdzenie, że będą motory primarisowe, e, a także będzie jakiś nowy hovercraft, czyli poduszkowiec w stylu repulsora. E, natomiast czy on będzie większy czy mniejszy to jest chyba średnio widoczne z tego zdjęcia. On nie ma tam figurki jakiejś do porównania? Ale zobaczcie, to jest, jakie to jest typowe dla GW. O, lecimy z kodeksem i z bohaterem do White O Parę miesięcy później wydajmy główną jednostkę White w postaci hovercrafta. No dobra, bardziej chyba jednak w rozmiarze land Spidera. To jest Są piechociarze obok. Wiesz, jak to wygląda? To wygląda jak ten chustkowy, forge'owy, primaris'owy czołg, który wygląda Astreus. jak czołg z Halo, tylko Zresztą, wersji tak, To jest jakby czołka Astreus wyruchał landspeederem. Dwóch, dwóch ziomków, nie, trzech ziomków. Zakładam, że w, w zbrojach Phobos, raz, kierowca, nawigator, gunner tutaj na góry, wyrzutnie rakiet, które gunnerowie odszerwują głowę. Yy, no typowy taki design mechanikum, nie? Tak, tak. <laughs> Tu wyrzutnie rakiet albo silniki po bokach widzę pewnie tutaj jest coś na dole To są te graph jakieś... platey jak w Ale nie, nie, nie tu na środku. A to co, to może być właz, albo... może być właz tak jak hmm, chociaż być. za małe to jest żeby. Znaczy, no, no, albo albo heavy bolter jakieś... i tu podejrzewam na środku też jest jakieś. Natomiast tutaj jasno widzimy motory, tak? tak. Pytanie czy są primarisowe czy to są zwykłe Myślę, motory. Myślę, że to się? są primarisy. Myślę, że to są primarisy chociaż? Nie wiadomo. gdybyśmy gdy sobie panowie. Zobaczmy. Zresztą ten czołg, ten czołg na dole to też... Yy... To jest bal predator. Bal predator, to jest bal predator no. na pewno? Tak. No jest... bo ma podwójny. Tak mi się wydaje. Może być. No, no. ma dwa kanony niby. No. Ale tutaj ma te wyrzutnie jak repulsor, te smoke granatów. Może jakiś upgrade. To. Może jakiś upgrade to Słuchaj, może to będzie do tego jak, się, jak on się nazywa? Anihilator? Po prostu nowa wieżyczka do Chin... Anihilatora? A Albo może, coś w tym stylu. No dobra. W każdym razie mamy, mamy pewność, że będą nowe pojazdy e, primarisowe. Coraz więcej, no dobrze, coraz, dobrze, bo... coraz, coraz więcej Marinów dostaje, hej, zobacz, co jest za stodoło. Tak, no, przewidywaliśmy, że tak będzie, tak? Mm. Dlatego mamy Legends. Zresztą, chłopaki, wiecie, ile razy grałem w ósmą edycję w 2019? Ani razu. Ani razu. Przechodząc do następnego działu newsów będzie to Herezja Horusa i tu też mamy niewiele, bo dwa newsy. Road to Tramas. Tramas Crusade. to jest takie wydarzenie z Herezji Horusa, <laughs> gdzie Dark Angels y bili się z Nightlordami. W to sensie znaczy, Nightlordi dostali Uu, Konrad, zadanie tak, opóźniać Dark Angeli, y, żeby nie zdążyli na mm -hmm, co tak będzie Coś dla ciebie będzie? Wiesz co, yy, ogólnie w, yy, w tej, mm. yy, tej książeczce mają być następujące rzeczy. Ma być kampania Tramas, tak jak powiedział Szwagier, czyli taka seria starć pomiędzy Nightlordami <coughs> y, a Dark Angelami. Y, Nightlordowie mieli opóźniać y, tego, opóźniać Dark Angeli i po prostu przelatywali przez system Tramas i taką walkę troszeczkę podjazdową prowadzili z Dark Angelami, która w końcu zakończyła się ich klęską. Chyba był Sektor, a nie System. Y, może. Tak czy tak, ciągnęło się to chyba przez rok czy, czy trochę więcej. Będziemy mieli modele, bo już zasady są te takie szkieletowe przynajmniej dla Dark Angeli. Na pewno będzie gdzieś tam na horyzoncie model Liona. Mhm. Będą te wszystkie wingi, które były w książkach opisane, czyli Ravenwing, Dreadwing. Redwing, oni tam jeszcze Iron Ironwing mieli, to była dywizja A, pancerna. Jest Iron. Iron. Iron. Sześć wingów, które tworzą heksagramatum. Tak, czyli ich jakby ten system, system podziału całego Legionu. Jesus. I każdy, wiesz, Iron Wing to jest kompania pancerna, Raven Wing to jest ta właśnie mm -hmm. zmotoryzowana, Death, Death Wing, tak, Terminatorzy i tak dalej. Jest ich sześć. Dread Wing jeszcze było, to byli coś w stylu Destroyerów, wiesz, z miotaczami ognia. walka, żeby tak. też y, jakby ogromną siły ognia przytłoczyć Fos... przeciwnika, Tak. Ogólnie fosfeks po całości miotacza ognia, taki, taki, wiesz... No i, no i tak, mamy unit zatizowany, i kondencja nazewnicza z 40 zaczyna wchodzić o tak, do 40. Bardzo, bardzo. Bo jednostka nazywa się Interemptors. Yes. Interemptors. Skróciło nam się samogorski, spółgorski. Między pustacze? <laughs> to jest ta przestrzeń między jedną warstwą pustaków a drugą. Tak. No więc oni mają plazma plazma berners. I podejrzenie jest takie, że to jest plazma strzelająca tym płatką chyba. Jak flamer? Mój strzał, mój strzał. To będzie jak flamer, czyli templatka, siła 6, AP3. To jest mój strzał w tym momencie. Chyba, że... 6? Mniej więcej? Przecież... No bo by było... Znaczy, ja, ja... Za mocno by było. Okay. Właśnie staram się być, wiesz, tak pośrodku, że trochę mocno niż flamer. Żeby jednak... to nie była jednostka do delitowania jednostek pertura. Okay. Tak. Czyli, to... czyli, czyli po prostu trochę... Znaczy, kasowałbyś Terminatorów jedną salwą. nie? Czyli dwa, dwa oczka mocniejsze niż flamer i... Bo flamer ma jest a... siła, siła 4, AP1? Tak. AP-5 albo AP-4. A, bo w tą tak, stronę. Tak, tak, tak, AP-5. No tutaj dwa oczka w górę i dwa oczka mm. w Znaczy, okay. zakładam, że herezja się stara być taka w miarę zbalansowana. Ma to sens, ma to sens bo, bo wtedy byłoby za mocne. Bo, wiesz, 6 A, Ale z drugiej już. strony oni też potrafią, potrafią, wiesz, Przesnąć. od czasu do czasu mieć taką cheese'ową jednostkę, więc zobaczymy. czy. Tam tam jak skończymy jest z herezją, to możemy jeszcze omówić ten przeciek, który Ty wrzuciłeś ostatnio na czat. Tak, możemy. To z hmm. dzisiaj jest, jest już nowy artykuł o tym. Także to jest pierwsza rzecz. I Legion Arkitor Bombard, czyli artyleria Dark Angeli. I fajne jest to, że ta artyleria stylistycznie troszkę przypomina tego datgardowego strzelacza. Ale wiesz co? Podobno, bo, y y y słyszałem ten. Y Meka mówił, w w Walter Sylker, bo on się dużo od trzydziestką zajmuje, że. Y Plague Bombard jest podobno stworzony już po herezji, w sensie, że Mortarium jest tak, zaprojektował. tak. No. natomiast to jest historia na zasadzie, że jakiś początkujący typek sobie po prostu projektował i ktoś mu wszedł do biura i Ej, co tam masz, a tak dla fanu sobie ćwiczę projektowanie czołgów, ty to nieźle wygląda. Znaczy bo tu ma dużo elementu z Sikariana, wydaje mi się. tak Boki wiesz są z Sikariana. wygląda jak Sikarian odwrócony tym naprzód, tył naprzód mhm. i z zamontowanym tam, gdzie powinien mieć yy, ten, gdzie powinien mieć przód, ma ten. Ma po prostu zamontowaną yy, tą, tą kolumbrynę całą. I to taki, się taki wygląda. jeżdżący no. moździerz po prostu. No. No. Ale to fajnie, że oni mają gdzieś, wiesz, dostępne wszystkie modele, które weź sobie i ty otwierasz sobie wiesz, model, mecz, znaczy Nie, nie, wiem, czy, nie i... wiem, czy ta historia, którą przytoczyłem, to, przy to jest prawda, czy to jest po prostu... Wymysł czy Wymysł ale wiesz, sam fakt, że oni robią na przykład inną ale wersję to, czegoś, się wszystko, wszystko się stylistycznie trzyma kupy Ten. reszty modeli herezyjnych, to jest fajne. Jeszcze tutaj nie Ten mamy tego... dużo Nie, takim. mamy, właśnie Szwagier otworzył. Tak, mamy też jeszcze zajawkę do Bloody Angel i Jump Troopsy. Tak, Downbreaker Cohort. Czyli łamacze świtu. Tak. Nie Down, -off, down -breaker. <laughs> yy, chodziło... szmatki mają w Breaker. Chodziło... Wiesz bardość, co, to... te modele są poprawne, ale mają, Aha. wiesz co, są na tych takich tyczkach jak te nowe Jump i primarisowe. Wiesz co mi się podoba? I, I oni tyczki, mają dosyć statyczne, statyczne ich do po, do No posawek, myślę, że lepiej się, by czytanie. na ziemi właśnie wyglądały. E, ale co mi się podoba, że mają ozdoby, ale nie są przeładowani ozdobami. Tak, nie ale ma, to jest... Nie ma efektu gulimana. Mm -hmm. tak? Wiesz co, to jest, no to jest to... Co mi się w Keresji podoba, że te modele są fajne, ładne, yy, przyjemne dla oka, ale nie są takie na wiesz. Bo, o, tu jest jeszcze trochę pustego miejsca. No chyba, przykleić. że popatrzymy na Konstantina Waldora. No nie, no tak. Są, Jego są wikolem i rzucili garść do biksów. To... Ale Konstantin Waldor jest modelem do 40 przede wszystkim. Do 30. Do 30. On jest takim. przywódca kastołdy. On jest, on jest no, 30 30. do 30. Do 30. Ale 40 też nie. 40, dawno nie żyje. Aha. Okay. Mylisz wiesz z kim? Mil, milisz, y... Z takim innym modelem. Kastodys, z takim innym waldorem. Z mówtarkinem. Ten, <grym> z z ten z, ten z, inny z brodą. Mof. Inny mof to jest. Ten z brodą i wielkim O. Trajan Valoris. A, ten masz rację. Z tym mm. tak, tak, wielkim z, piórem. Tak, tak, tak, z nim będę, tak, masz W każdym razie, no, blade y, bardzo fajni. Uważam, że dosyć takie dziwne pozy mają w skoku. Myślę, że lepiej by wyglądali <kluz> po prostu na ziemi. Przynajmniej niektórzy. Albo tak jak masz te podstawki sceniczne takie rzeczy skacze z ruinki jakieś. Wiesz tak? co, ja wiem, ja wiem, <śmiech> czym się sugerował autor podejrzewam, że jakimiś renesansowymi malowidłami, że anioły lecące. Mhm. Tylko że takie statyczne pozy to możesz przybierać, jak sobie śmigasz powolutku na skrzydłach, a, a nie jak ci dwa silniki rakietowe wyrzucają w powietrze. Eee, zasady mają spoko, chociaż takie trochę kopiuj wklej yy, od tych, od Emperor's Children. Oni Emperor's Children no, mają coś takiego jak Phoenix, tak? Terminatorzy mają coś takiego jak Phoenix Spear, czyli na szarży ich broń jest AP2, a później z powrotem spada do AP3, jak no. już walczą w zwarciu I oni mają to samo. To się The Dawnbreaker Spear nazywa i na szarży jest AP2, czyli można zabić Terminatorów jedną szarżą. Ale jak już później ugrążniesz w kombacie, no to jest AP3, więc tak jakbyś powersortem walczył To no. tyle, no że... Jeśli chodzi o herezję, chyba? Wiesz co, chyba tak. tak mi się znaczy wydaje. tak, wrzucimy jeszcze to, co na Natwce czy Fight 212 się pojawiło hmm. i teraz mówisz, że jeszcze artykuł jakiś wyszedł o tym, tak? Nie no, na Warhammer Community wyszło teraz. Jedna rzecz. Dzisiaj? Tak, dzisiaj jest artykuł z Open Day, a, ten New Year Open Day. No to już patrzymy w takim razie. I tam jest przedstawiona dosanka i nowe rzeczy do <coughs> e, Warcraya. No do, to, to, to nie o tym chciałem mówić. O tym, o czym mówić? Ja myślałem, że mówisz o tym zdjęciu. czy znaczy tak, patrzę szybko, te potworki do Warcraya już były pokazywane. Były. Tak, poza nie, To jest ogrojd jakiś tam, coś tam, dramaturg czy coś takiego. Dramaturg. <grym, grym>, scenarzysta. Kuzyn tego niebieskiego, takiego niebieskiego Wiele, wiem z tego. On z, już był. Z, na poprzednim odcinku gadaliśmy. Sisterki też, nic nowego. Czyli potwierdzenie tego, co no było z no, wcześniej, to, to, nowe. Jest nowe. No, pomnik, to jest nowe. Pomnik. Kawek terenu i shadow To jest pomnik pokazana, Celestyny chyba. Ale nie? bardzo ładny. Podoba mi się. No jest całkiem ok, yy, Tak, Rubin, I masz filmik? tu, tu masz filmik. Masz filmik no i... I Commander Sam. Okay. Ale jest oficjalnie pokazana, nie to, że nieoficjalnie. No dobrze, natomiast to, co chciałem pogadać, to Aha. jest ta zajawka, że GW przeczytam wam całe tłumacząc, żebyście mieli całe, a potem sobie omówimy. Mhm. Główna siedziba Games Workshopu kupuje i tworzy więcej przestrzeni dla Design Studio, mhm. czyli studio projektowego, przestrzeni produkcyjnej i maszyn i więcej magazynów i przestrzeni logistycznej. Powód jest taki, że zmieniają cały proces od designu przez produkcję do shippingu, czyli wysyłania. Studio projektowe będzie podzielone na 40k łamane przez Horus Heresy, czyli to rozumiem, że to jest jeden dział od 40 k Horus Heresy. Drugi dział Warhammer Fantazy AOS i trzeci dział Specialist Games, gry typu Warcry, Blood Bowl i tak dalej. Merchandising, media, filmy, kreskówki, gry i tak dalej. Merchandising to rozumiemy jakieś koszulki, bryloczki, to, talerzyki i tak dalej. Tak to co to... w Good Lucie można było kupić. To, to będzie po prostu oficjalnie już... Bo do tej pory można... Kupić. Ale teraz omówimy no, na końca a tak? całe. Herezja Horusa ma być e, głównym systemem e, obok Warhammer Fantazy, Więc będziemy mieli historyczne 30k podzielone na wielką krucjatę, erę herezji i the scouring, mhm. czyli oczyszczanie. Natomiast obok tego będzie ciągle zmieniająca się narracja obecnego Warhammera. 40 000 Czyli herezja nadal będzie oparta na zmodyfikowanych regułach 7 edycji, a 40 będzie miała 8 i dalej. To samo zdarzy się z Warhammerem Fantazy i Age of Sigmar. Fantazy będzie, będą rulesy w starym stylu, lekko zmodyfikowane, zupełnie jak obecna herezja. Tymczasem AOS będzie trwającą narracją, którą widzieliśmy jak dotąd. To będzie sprawa w stylu historyczno-obecnym, tak, jedna ma zadowalać starą gwardię, a jedna nową gwardię, jeżeli to ma sens. Będziemy mogli grać w historyczny Horus Heresy albo Fantasy Battle i obecny przyszłościowy 40k albo AOS. Gry Specialist będą to Titanicus Inquisitor 28, co ciekawe. Mm -hmm. Bo do tej pory Inquisitor 28 był czysto fanowskim projektem. Mhm. Bo to były ról z Inquisitora 54 przetransponowane na skalę 628 mm. No, e, czyli to ma być teraz oficjalne, najwyraźniej. Nekromunda, Blood Bowl, Gorka Morka. Co ciekawe? Nie jestem pewien, czy Gorka Morka nie odnosi się do Speed po prostu. Bo to Gorka Morka to są Speed Freaks. A, bo to był prototyp Speed Freaks. Znaczy, spe czy jest prototyp nowej Gorka Marka. Speed right? może być tak jak Shadow uh, Shadow, jak Blasta, Blast Bardziej. Shadow Bardziej. War Armageddon był z prototypem Kiltima. Tak, Taki pilot może pilot. Znaczymy, że ludzie to kupią. No, kupimy, e, no. wy wychodzi moja niewiedza. BFG to jest Battlefleet Gothic? Tak. Czyli latacze. Okay. X-Wing. Aeronautica, Warhammer Quest i tak dalej. Mhm. X-Wing chyba... Dobra, nieważne. Będą też nowe fronty medialne, tak jak nowe filmy, seriale telewizyjne, kreskówki dla dzieci, komiksy, gry komputerowe itd. Tak no, słuchajcie, biorąc pod uwagę, że to jest ilość milionowa korporacja, no to nie ja dziwię, Ja się żoły, w ogóle nie, w czas! <coughs> ja się w ogóle nie dziwię, no. I będzie poszerzony merchandising. E, wydaje mi się, że celem jest zadowolenie każdego i sprowadzenie z powrotem starych fanów, jak również wciągnięcie nowych fanów poprzez pójście bardziej w mainstream. I w media, no. To jest trwająca rzecz, która zajmie wiele lat, aby w pełni się zrealizować, ale wszystko brzmi bardzo obiecująco. Zwłaszcza z herezją Horusa i Warhammerem Fantazy, że dostaną więcej supportu celem zrównania ich, jakby co do ważności, z obecnymi korowymi systemami jak 40 czy AOS i będą tańsze Bo sposoby. No, na razie im nie idzie. No, nie idzie. I będą tańsze sposoby, żeby w nie wejść to yy, znaczy tak tradycyjny disclaimer, który się powinien pojawiać przy tego typu informacjach jest to plotka ze źródła niepotwierdzonego czyli soli. nie możemy tego potwierdzić niezależnie, a więc prosimy abyście przyjmowali tą plotkę jako plotkę ze co najmniej szczyptą soli i nie bierzemy odpowiedzialności za to czy jest to prawdziwe czy nie, natomiast chwilowo przyjmując założenie, że jest to prawda możemy sobie troszkę podyskutować yy, co o tym myślimy moim zdaniem <śmiech> najbardziej mnie rajcuje to, że Przede wszystkim, znaczy, najbardziej mnie rajsuje, ale nie dla mnie, to, że chcą jednak trzymać trzydziestkę i starego fantazjaka, chcą obudzić i że chcą naprawdę pracować nad tym i wydzielić zespół do pracy nad tym, bo to pokazuje troskę o, o, system, o ludzi, którzy grają w tym to, to, to pokazuje? i, i wydali, wydali hajs. Natomiast najbardziej mi się podoba to, że chcą iść w media nowe media, czyli na przykład seriale i tak dalej. Nie wiadomo, co to oznacza, czy chcą więcej razy sprzedawać licencje, co nie byłoby najlepsze, bo wiemy, że sprzedają licencje czasami nie najlepszym osobom i tworzy się gówno, jak niektóre gry mobilne, które oni wydali. A te firmy, co robią gry mobilne, to licencje znalazły w chipsach. Kurwa. Dokładnie. Te gry, no. Natomiast jeżeli mają zamiar się na tym skupić i po prostu dopilnować, dopilnować tego, żeby to było zrobione prawidłowo i będą mieli zespół od tego, to fajnie. I bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy, że będę mógł kupić koszulkę GW, na GW, na sklepie GW. Bo na razie teraz. Ale to GW. Ale to jest nieistotne stary, Wiesz, wiesz co mnie wkurza? Good Loot robi fajne rzeczy. Naprawdę jakościowo są te rzeczy super, ale są bardzo, bardzo ograniczone. Sposoby, co my... Koszulki ultramarze czy Space są głupie, w życiu bym je nie założył. Tak. Ale chciałbym koszulka tał. To, jest... że miałbym 12 lat. To może ale koszulka tał jest. jest fajna, bo masz tylko na kieszące logo. Nie? Natomiast muszę iść do sklepu, który nie jest giercowaniem w ogóle związane. Jeżeli mógłbym wejść do Kryspina i powiedzieć hej, zamów mi z MO, czy z jakkolwiek to się będzie nazywało, przez niego te rzeczy, po cenach nawet na stronie, ja bym to zrobił, bo wolę mieć od... ze źródła, bo wtedy masz, masz wiesz, większy wachlarz możliwości, to oni będą robić. Wiesz co, jeżeli oni chcą uderzyć naprawdę w merch, żeby, żeby to ludzie kupowali, to oni będą albo... Albo będą musieli na przykład w sklepach GW oficjalnych czy, czy takich local game stores mm. albo rzucić mm. kilka koszulek. Ale wystarczy, że tak to będzie. Wystarczy tam tak, by. ale wiesz tam co, tam to będzie. nie mogą być ceny zaporowe. To nie może być na przykład 400 zł za bluzę w przeliczeniu na polski, bo... Znajdą się debile, którzy to kupią. Znaczy to tak, ale tak. To, to jest, wiesz... Ale masz rację, tak. powinno to być w cenach y, odpowiednich. Mm. Natomiast y, bardzo... Nie wiem, czy wiesz, że w Stanach są sprzedawane buty z logotypami... Z, z, z systemów różnych i, i z mm. różnych, e, te, te, no, frakcji. I ktoś mogą sobie kupić sneakersy po prostu z takimi tymi. Bo jest jakaś firma, która kupuje. Natomiast spróbuj zamówić ją do Polski, jeśli byś z jakiegoś powodu mm. chciał. Nie zamówisz, bo oni ci tego nie wyślą. No po prostu. Nie mają możliwości shipmentu poza Stany Zjednoczone, Jakaś tam firma, nie pamiętam, która o tych butów kiedyś sprawdzałem. E, dużo firm, które robi koszulki, fajne koszulki robią, Cena jest tak absurdalna za wysyłkę, że musielibyśmy chyba we trzech i jeszcze trzech kolesi zebrać, którzy by coś chcieli, żeby nam się wysyłka opłacała. Więc fajnie, żeby to było dostępne przez sklep GW i normalnie, tak jak w dostawach mają sklepy FLGS-y, żeby to było dostępne. No wiemy, że powstaje film, In serial, serial. serial. Inkwizytor. Wtedy <śmiech> może być fajnie, żeby wszedł, jakieś jeszcze figurki weszły. 28 osiemka mnie w ogóle nie dziwi, że chcą robić to w obecnej skali, bo zobacz, co się dzieje z Blackstone Fortress. Ludzie kupują te figurki Grają po pierwsze Black Song Fortress, jest jakaś grupa ludzi, którzy w to gra. Ale przede wszystkim te figurki, jak są, mają zasady do Kiltima, idą do Kiltima. Ludzie grają, tym obedanowym Kiltima. I do te też mają. Do 40 też mają, więc widać, że ludzie chcą te customowe rzeczy po prostu. Sam, sam pomysł całego, wiesz, Blanchizu, że ludzie tworzą swoje rzeczy. Widać, że chcą to ludzie robić, no i teraz jest to chcą, chcą mieć więcej modeli z uniwersum mhm. niż tylko Space Marines i Gwardia i podstawowych Xenosi, tak? Dokładnie. Więcej, więcej takich pojedynczych rzeczy poszerzających Twoją wiedzę o tym, jak wygląda Dokładnie. w milenium. Dobra, jeśli chodzi o moje podsumowanie mhm. tych, tych przecieków. Tak panowie mówicie fajnie że na przykład herezja która bardzo kulała jeśli chodzi o wsparcie przez teraz, ostatnie dwa lata tak, to teraz będzie miała zespół. dedykowany zespół co prawda współdzielony z czterdziestką i na pewno większość uwagi będzie, uwagi będzie na czterdziestkę natomiast nie będzie już dzielone między herezję i specialist games tak było do tej pory że coś im już odejdzie. nie? Coś człowiek już... siedział rzeźbił na przykład Marinesów jakiś tak jednostkę powiedzmy do Black Angeli. A tu wbija menadżer i mówi: musisz za chwilę drużynę do Blackboła mi zrobić, albo tam yy, star playera, tak? Albo mm. musisz mi szybko zrobić yy, najemnika do Necromundy. Tak. Masz czas do pojutrzenia, czy whatever. No, Więc to, to, to, jest, to jest fajne. Z fantaziakiem <laughs> też mi się podoba, że te moje elfy, które zacząłem jeszcze jak Fantaziak istniał, malować to może jednak zagram nimi w fantaziaka. <kly> Tylko bo z powrotem fajne. na kwadraty Je muszę przerzucić, bo już zdążyłem na kółka Nie musisz bo... e, No ale ten, ten nowy stary ma być na kwadratach Tak, wiemy. ale z... wszystko zależy od tego jak to zrobią Bo e, f... Nie chcę za bardzo odbiegać Czy znaczy można zrobić prostokątny trej Z nie... okrągłymi slotami tak? Że po prostu wkładasz, i jest jakiś system Nie pamiętam, ktoś mi ostatnio mówił. No ten no, ten no, Songs of Fire no, and Ice, ice and Fire Ale nawet Mają and ten kwadratowe trejki z okrągłymi tymi. Nie? No Bo... i do lotra też były takie. A, to, znaczy czy to, do... tylko, że... to było War of the Ring chyba, tak? Nie tak? wiem czy też jak było Sounds to of fantasiaku... ice and fire. Oh. w Fire. W było tak, że jeżeli figurka ma, stawiasz 5 w rzędzie i mają 25, 25 mm podstawki, to mają mieć nie więcej niż 10-25 na przykład. Nie? Mm -hmm. Więc nie może mieć trej więcej. Więc musiałbyś mieć trej w odpowiednim rozmiarze, ale figurki tam sobie luzem rzucać, nie? I mhm. po prostu zdejmować albo po prostu jakimś. Więc wszystko się da zrobić. Wszystko, wiesz, jeśli dobrze to do tego podejdą, to wszystko się da zrobić. Mhm. Żebyś mógł mieć na okrągłych podstawkach, ok, wiemy, że gracie w OS-a i chcielibyście je teraz w tym. Więc żebyście, bo jakby powiedzieli nas ludziom, chcerzgać fantaziaka, że przy albo, podstawku. Właśnie oni chyba by... nie, chcą, nie chcą albo, albo, tylko chcą bardziej in inkluzywność. Tak? Więc podejrzewam, że będą tak, że to jest oddział piechoty i to są treje, i musisz sobie trej wyciąć w takim rozmiarze i wrzucić tam figurki. Mhm. Zajebistym pomysłem jest to, co zrobili Kings of War. W Kings of War, nie wiem, czy życie, nie ma znaczenia, co masz na podstawku. Masz podstawek i mówisz, to jest z moich 40 ludków, nie? I teraz ty możesz tam sobie 10 ludków i zrobić jakieś, wiesz, sceniczną podstawkę i masz tray, czy kostkę, którą zestawisz. To oni mają tyle łundów, po prostu. Ten trej mm. ma tyle łundów. Okay. I jeśli tak to zrobią... To jest duża jednostka z 400 które spadają Dokładnie. ataki i tak dalej. Jak I oczywiście giną ludzie. sugerują ci, żebyś miał wiesz, dużo. To to wyglądało. Tyle tych modeli, ale na przykład nawet w nawet fantaziaku się tak robiło, że jak miałeś hordę szczurów, to robiłeś sobie filler tak zwany. Czekłeś górkę i na przykład jak ci ktoś zdjął 30, no powiedzmy przesadą, ale 10 tych to wyjmowałeś coś, co miało rozmiar 8 i do, zdemowałeś jeszcze dwóch. Nie? Mhm. W ten sposób się to robiło. Więc... tak, to widziałem przy gulach mhm. albo przy szkieletach, że na przykład ludzie robili. Cmentarze, jakieś. cmentarze tak. jakieś, że to jest 50 szkieletów. nie A tych szkieletów było tam 20 i Ta jakieś armia takie... jest tak bardzo nieumara że do boju idzie z całym cmentarzem. Tak, <laughs> więc ogólnie z ogrodzeniem wyszli. Jeśli, jeśli w fantaziaku wymyślą, w starym fantaziaku, tym, tym klasycznym, wymyślą coś, system, żeby... Bo, tak, jeżeli by powiedzieli teraz ludziom, że mają przepostawkować znowu z powrotem na kwadraty, to zobaczą dwa środkowe palce i bujaj się. Albo ludzie po prostu sobie zrobią znowu jakiś house rule, żeby grać jednak na... Znaczy, I i do, do, do, dochodzimy do, do tego, dlaczego GW znowu próbuje skrześcić Fantazjaka, bo zobaczyli, że te wszystkie systemy, które Fantasiaka zastępują, dostają Działaje. po prostu mm -hmm. tą kasę, która się należy prawowicie GW. Przejmują i udział w rynku. No. No. no. Kings of War teraz drugą edycję wydało, czy trzecią? No to widzisz. To no. I są turnieje międzynarodowe -stop. i dalej, No non stop. No dobrze, natomiast jeśli chodzi o to, że wchodzą do mainstreamu, Ok, fajnie, że powstaje serial, fajnie, że jest jakiś tam potencjał filmów kinowych być może. Bo to jest. 40 może być epicka i może być jednocześnie ciekawą historią, więc można to z tego zrobić kino. I może być dobrym kinem dla ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą, czym jest 40. Tak, ta, to może być punkt wejścia. To może być dobry wektor wejścia w ogóle w 40. Albo po prostu film, który jest w świecie uniwersum 40, ale oglądając go, nie musisz wiedzieć w ogóle o co chodzi. Owszem, owszem, można to zrobić. E, natomiast co mnie. No może nie martwi, natomiast jest jakieś tam ryzyko, którego powinniśmy być świadomi, że. I to już nie jest od dzisiaj, bo to jest komiksy, czy, czy, czy wersja dla dzieci już jest od jakiegoś czasu, że w tym parciu na mainstream, żeby jak najwięcej ludzi wciągnąć, czy to nie straci klimatu tego unikalnego, który miało, tak? No to już traci. Dla mnie, dla mnie wiesz tak. co, arty do ósmej edycji i tak dalej, to wiesz, to jest, te, to jest to, w co ja jakby wszedłem, tak? Chcąc Warhammera. Więc ja, pokazuje na widzisz, plakat, który wisi w pokoju. Tam jest chyba z, z czwartej edycji. edycji. Natomiast y, sam, sam, samo to, jak wyglądają na przykład okładki do książek z ósmej edycji, które są takie bardzo kreskówkowe, są ładnie zrobione i tak dalej, nie, nie hmm. mogę się przyczepić. Ale to jest, to jest tak, jak na przykład hmm. miałbyś tego Batmana z lat dziewięćdziesiątych, hmm. tego takiego mrocznego rycerza. I nagle oni by wracali do tego kampowego Batmana z lat 60. Nie, no jakby nie, nie na to się zapisałem. Zgodzę nie? się z Tobą, że cały, jeżeli chodzi o artstyle, nie? Cały artstyle na Warhammer Community, który tyczy się Warhammer Heroes i komiksów. Tych, tych, te ludzki takie uśmiechnięte jest buzie. Bajkowy, nie? Jest bajkowy. Ale nie, to mi nie przeszkadza, bo to jest marketingowy taki włoż. Tak, ale, no, ale jest, akurat ale jest już takie trochę... To, to już jest pierwsze rozmycie, które nie wszystkim pasuje. To jest raz. Tak jak mówisz. Mnie to ani ziemi, ani parzy. Natomiast już troszeczkę zaznacza, hej, coś się już dzieje, nie? zaczynamy kierować to centralnie w dzieci po prostu, żeby dzieci spojrzały na to kolorowe i tak dalej, natomiast nie podobają mi się arty, które były związane z primarisami i z devgardem, które były w pierwszych okładkach, bo po prostu widać, że są to rysunki cyfrowe na szybko, że na zasadzie takiej, że są, kiedyś oglądałem, jak się rysuje cyfrowo, że ludzie sobie robią plamy i tak dalej, i rysują tylko główne postacie, postaci? Jak przyjrzysz się, to zobaczysz, że główne postacie, które dwie się biją, są dobrze zrobione, a reszta jest pierdolnie po prostu zrobiona. I to mi się nie podoba, bo tutaj masz, wiesz, arty różnych znanych malarzy, teraz znanych malarzy, gdzie każdy detal jest dopracowany. Fakt, może per perspektywa nie jest najlepsza, może skala itd. i tak dalej, ramiona wychodzą mi spod pachy w ogóle, czy coś tam. tam Ale jest ten, jest ten jakiś nieuchwytny klimat w tym zachowany. Jedno słowo. Grimdark trochę się zgubił po drodze. Tak. Po prostu no, -hmm. Po prostu się Grimdark zgubił. A znaczy, wiesz, może. Inaczej, Będziesz miał nowy tagline. Nie jest już tak y, bardzo dostępny jak był, bo jeżeli sobie na przykład, nie wiem, poczytamy Dembskiego Bowdena ostatnią książkę, y, czy <coughs> nawet te książki o Gulimanie mm. Gaja Heile'a, Grimdark tam jest. Ale mówię o artach. Nie mówię Natomiast o artach. trzeba wejść głębiej, żeby go dostrzec, bo kiedyś dowolną książkę, dowolny kodeks otworzyłeś, się, były te czarno-białe rysunki, mhm. czy tam Adriana Smitha, czy John tak. Blancha, czy kogokolwiek. Tak? A teraz, no, tak jak mówisz, to jest bardziej produkt mainstreamowy, taki kodeks, i jest kolorowo i wyraźnie, żeby każdy rozpoznał, tak? niezależnie od jakiejś, tam, nie wiem, wrażliwości na estetykę. A, a trzeba gryźć Wiesz, się w to, żeby Ja, ja, ja pamiętam, jak po prostu moi, jeden z moich pierwszych kontaktów z Trzydziestką, jak sobie, nie wiem, w latach 90. otworzyłem Secret Service i oni gdzieś tam pod koniec mieli taki dział, że nie było grach, tylko było czy tam o anime, czy tam mhm. właśnie o figurkach i tak dalej. I było kilka numerów, gdzie był Warhammer, była Warmaszyna. Te, te systemy, które się pierwsze pojawiały, czasami RPG coś pisali, jakiś artykuł taki dwu do czterostronicowego. I były właśnie figurki z Warhammera, no i wiedziałem, że na przykład ta frakcja jest ta zła, bo to są jakieś potwory właśnie, tyranidzi tyranidz, czy coś takiego. I patrzę na tych Space Marines, i tak, z, y, umysłem, nie wiem, 10-11-letniego dziecka, no to jest ten dobry, ale tak, całą gębę ma pochlastaną, kapitan, nie ma oka, ma jakieś coś tam, Tu mu kable wystają, cały jest w czaszkach obwieszony który to jest ten dobry? I to było takie, wiesz, to było w pewnym momencie takie zaczynać się to ciekawić a teraz masz, wiesz, primarisów, wiesz, niech uderzą serca pokonawych wiesz, bo co przyjaźni I Jedną rzecz, którą chciałbym jeszcze zauważyć na sam koniec tak zamykając ten ten właśnie, mm. fakt, ja też wszedłem w czterdziestkę wszedłem w czterdziestkę w drugiej edycji na jakiś okres czasu trzecia, czwarta edycja mnie minęła piąta wszedłem naprawdę mocno i fakt, Grimdark mnie przyciągnął z powrotem do tego. Wszedłem do sklepu, był Grimdark, znaczy zacząłem, zacz, zacz, wiesz, tą... tą, tą... No to odróżniało się... Za ladą stał Grimdark. Za stał Grimdark. Ale, ale nie zapominajmy, od czego się zaczął Warhammer 3000. Od Becky Rock Trader. Y. Tak, od Becky Road Trader. Obi-Wan Nie, czekaj. Tak, były tam, to były tak. kolorowe modele, strokacizna i tak dalej, więc do pewnego stopnia ktoś może powiedzieć, że Glindark to jest faza i oni wracają teraz do takiego swojego, powiedzmy, kolorowego... Może, znaczy wiecie, to jest taka wiecie, ten... bądźmy, nie bądźmy gatekeeperami, tak, że Boże, no, nie nasz, no. nasz Warhammer jest słuszny, a kto, jest wchodzi, kto wchodzi w Warhammera, bo mu się spodobały rysunki w nowym kodeksie, to jest chuj i zaraza. Nie, tak nie jest. Tu Po prostu ma inne podejście i tyle. Bo czegoś innego. Nasz Warhammer, ten, który nas przyciągnął, zawsze będzie, bo nikt tych książek na się nie spali i możemy sobie je czytać, zaglądać. Po prostu możemy zrobić to, co De facto wydaje mi się, że już robimy z Wincem od jakiegoś czasu, czyli olać to, co wychodzi nowe. No I bo ku, kupujemy pewnie. książki? No nie bardzo ostatnio. I stąd pewnie... Wiesz się... co, ja staram się być na bieżąco z Herezją, ale... A ja z Kittimem, ja... No i tyle. Ale i stąd pewnie jest odświeżenie fantaziaka, odświeżenie... Herezji. ...trzydziestki, y, mhm. żeby było tak, jak chcesz grać... Bo zawsze będziesz mógł grać w siódmą, szóstą edycję. Zawsze. Mhm. Nie zawsze będziesz miał do niej support, nie będziesz miał do niej supportu. Mhm. Będziemy miał support do najnowszej. Natomiast fajnie, żeby było coś takiego, że ja jako stary gracz w końcu stwierdzę, dobra, w pierwszej 40, gram w 30, biorę wszystkie swoje modele, albo gram w Legends tylko, na przykład czy coś jako, nie wiem, jak to będę mieli zamiar zrobić, ale że mam ten, ten grym, sobie znajdę gdzie indziej. Poza tym... Tak, zresztą, sorry, że się wednę, hmm? ale hmm? przez to, że ta 30 ma być, jest powiedziane w plotce, co prawda, ale jest powiedziane, że zawiera... Great Crusade zawiera samą herezję i zawiera discovering. Czyli zwłaszcza to, że zawiera Crusade będziesz mógł Senosów używać. Mm -hmm. tak? tak. Orków, elfów. Fanowskie, fanowskie. Kodeksy do trzydziestki dla Eldarów, Dark Eldarów i do y orków są. Hmm. Fanowskie. Fanowskie są, tak. No teraz tak. I są zba... Znaczy nie możesz tylko imiennych, bo... Możliwe, że tak samo się dogadają tak. z tymi ludźmi, jak z tymi od Inquisition 28, bo podejrzewam, że też się z nimi dogadali. Jakoś. Słuchaj. W ogóle mnie roz, jakiś czas temu już rozwaliło to, że wzięli. E... Że Kiltin zawiera elementy Heralds of Ruin. Turn bo zawiera. Ten Signals on Raider, Rider, że wzięli mm -hmm. kolesia, którego kiedyś Banhammerem strzeli w web mm -hmm. i zamknęli go na wiele dobrych lat, pracuje dla nich, maluje dla nich komiksy. Mm -hmm. tak? To jest pierwsza rzecz. która jest. Fan bo... filmy, które powstawały też chyba. Angels of Dead chyba było niezależnym projektem. Tak? Teraz jest niezależnym? Nie te, teraz jest oficjalnie pod nimi. Erasmus Brosdał, który robi Inkwizytora. No. Ten, ten, ten trailer taki tam no, robił, no, no, no, no. rob, nie pamiętam jak się to nazywa też jest. De Inquisitor ma... po prostu. De Inquisitor też ma wsparcie. To nie jest, nie ma nic wspólnego z tym serialem, który ma być, mhm. ale, ale też ma wsparcie, w sensie aprobatę, że może to robić. Mhm. Mhm. Więc Koleś od jakiegoś tam tula do wyliczania punktów do Sigmara stworzył z im ten tula. Zahostowali go chyba u siebie. Tak, na sferze, w ogóle. Tak? Cześć, no. do, do, czego, do czego zmierzam? Brakuje tylko teraz tego, żeby. Przestali bycia społeczni. Przestali być tak? społeczni. Brakuje tylko teraz tego, żeby wzięli kolesia od. że im się to nie opłaca. Wzięli kolesia od y, Battlescribe'a, i powiedzieli, "Okej, okay, wszystko na zasadzie legitności, wszystkie punkty masz dostępne, ale zrób, żebyś nam zarabiał pieniążki, zrób subskrypcję. Już teraz jest subskrypcja. Albo że muszę... żeby reklamy, które wyskakują, kierowały do nie, Reklamy Wiew. Nie, będą się bać w reklamy. Ja bym, ja bym chciał, żebym, tak jak wielu ludzi mówi, wielu ludzi by chciał płacić abonament i mieć dostęp do wszystkiego. I w Stanach. Mhm. Ludzie, którzy grają aktywnie. To nie będziesz ty, to nie będziesz Wińcu, to, będzie, to nie będę ja. Ale są ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w mecie, Ścigają metę i oni chcą wiedzieć co, chcą wiedzieć, co jest na, na bieżąco i oni by woleli no bo nie płacić nie oni woleliby płacić 20 dolarów miesięcznie, tak, bo tak, no taką, no załóżmy, cenę, 15, tak. Właśnie, taką cenę. Nie, z... 15 dolarów, tak za Wowa płacisz, tak? Tyle, tyle zrzucają w kolesie na, na podcastach, nie? że mhm. on by chciał, że on ma otwiera iPada i ma dostęp do wszystkich kodeksów do wszystkich FAQ, nie musi ściągać plików, kombinować, on płaci za usługę i ma to wszystko i takie coś mogłoby mieć w rozszerzonej wersji Battlescribe'a, żeby to nie musiało być o odwołanie do strony 56, tylko jest ewidentnie, klikasz na coś fuf, wyskakuje ci, mm -hmm. tak? Więc brakuje tego, żeby oni zaczęli jeszcze do tych ludzi wyskakiwać i zrobili to, po pierwsze wyjść, przestać by, bycia społeczni, poruszyć digitalizację, jeżeli mają się podzielić na takie zespoły, czyli chcą znaczy, coś zrobić. Zna, powiedzmy, że, podsumujmy, nie licząc cen produktów, mm -hmm. przestali być Dupą do klienta. Mhm. No dokładnie. No. Y odnośnie tego, jak oni strzegą swojego IP i dlaczego byli tacy, tacy zaborczy zawsze, jeżeli chodzi o, o Dubanie przy ich marce. Bo sami co, z wielu o, o, źródeł zapożyczyli. O, nie, nie, to jest raz, ale wiesz co? Yy, oglądałem jakąś recenzję, wideo jakiejś gry komputerowej, Warhammerowej i koleś dosłownie takim krótkim skitem, to dobrze, tak mi dał do myślenia, że and they're very protective yy, of their IP because they don't want to get burned again. I jest taka szybka przebitka, dosłownie sekundowa na Warcrafta. I wiesz co? I rzeczywiście, ich na, w latach 90. w połowie Blizzard to co, wiesz, to, ten hajs teraz, co Blizzard robi na tym imperium tego, oni mogli mieć, wiesz, kawałek tego ciasta mogli spokojnie. Być. Mogli mieć spokojnie. To mógł, to mógł być świat Warhammera tak, fantasy. Tak, to mógł być Warhammer. To miał być świat. Znaczy, znaczy, tak, tak znaczy, Ale, ale wiesz, to mógł być. Tak? No. Moglibyśmy mógł teraz być. grać, ale się nie pożałowali. misji gdzieś tam w e, e, Kislewie. W Kislewie, no. na przykład, zrobili no. no. misję, nie? No. Zamiast w świecie kota krajnie pand. No. Nawet propos ostatnio. Czytając, jest taka lista na Wikipedii dziwne artykuły. Hmm. Bardzo dziwne rzeczy są różne, e, że zrobili jakiegoś baga, to znaczy baga na takiej zasadzie, że był boss, w którym się updatecie w Wowie, hmm. nie 2005, 2006 hmm. rok, coś takiego. Był boss, e, który metodą, żeby go załatwić, to trzeba było się zarazić jakby zatrutą krwią, hmm. która tobie zabierała HP, ale jak byłeś na odpowiednio wysokim levelu, to potrafiłeś to regenerować. regenerować, a on jakby kradł twoje właściwości i się, i zatruwał. się zatruwał i wtedy go może było zabić, bo, tak, bo to był Dark Souls level difficult. Hmm. Nie? No i stało się coś takiego, że no wielu ludzi chodziło na niego expić i właśnie tą metodę robili, że się zatruwali tą chorą krwią i zrobił się bug taki, że przywołane krytersy, mm. jakieś familiary, bo na tobie ten efekt mija po jakimś czasie, mm -hmm. a na Kritersie nie, na Kritersie ten efekt zostaje na stałe, to na tym polegał ten bug, i, i stojąc w pobliżu, się zarażasz. Aha. E, więc ludzie, którzy na przykład załatwili tego bossa, byli w, zatruci, i ta krew im zeszła, kryter dalej był chory na tą krew. Mm. Zapisywali grę, wychodzili i powiedzmy, że gdzieś tam wchodzili, generowali się w mieście i ten kriter nadal tą chorobę rozsiewał. I była epidemia w WoWie, która potem ludzie z CDC nawet analizowali, że to ma... To ma działanie takie jak yy, praktycznie normalne atleta. co to jest CDC. Center for Disease Control, chyba tak. No, tam, Contamination Control. No, chorób zakaźnych w USA, y tak. Y y -hmm. Ileś prac naukowych było na ten temat napisanych, bo też byli nosiciele y, asymptomatyczni, czyli tacy, u których y, objawów nie ma, ale mają krytera, który to niesie. A pacjentem zarobił kto? Jeszcze raz? Pacjentem zero. Był... Nie doszli chyba do tego, kto był pacjentem zero, ale były na przykład motywy, że y, ludzie, y, jakby ochotnicy, tak, w sensie wolontariatu, stali przed miastami i cały czas chmurki dialogowe wypuszczali, że nie iść do miasta, tam jest zaraza. Tam się można zarazić. Nie? O, zaraza. Nowe, nowe, nowe punkty handlowe poza miastami się potworzyły. W ogóle całe, to, całe zjawisko społeczne w ramach gry online. No. No to, jest, to, jest, to jest gruba sprawa tam wszystkich. Ileś updateów musieli zrobić, żeby to wyplenić. Nie? Bo nie mogli dojść do tego, że te kryteria to przenoszą. Nie? Tylko kurda, czemu ludzie ciągle na to chorują? A jakby nisko level wygrać, który nie miał regeneracji, to po prostu zostawał i koniec. Od, odradzał się i od, umierał. Hmm. <śmiech> znowu. Nie zło, nie Więc tak, więc mamy. Stoimy w 2020 rok. Wraz z 2020 rokiem znowu zmienia się White Wolf. Nie wiem czy wysłyszeliście. Jeszcze nie widziałem tego. Numeru. Znowu się White War zmienia. Minimalnie zmienia się, że teraz nie będzie December 2019, czy January 2020, ale będzie 450, 350, 450, Ale biorą numer. pod uwagę numerację tych White Dwarfów na przykład dwutygodniowych, co były? A tego one... to nie wiem. Bo one były... one były numerowane. Były numerowane, nie mam pojęcia, czy przybiorą. To jest po nieistotne. No, jest... Zawsze musi znaleźć jakiś fragment. Ale podejrzewam, że tak, bo to też były White Dwarfy, tak? Więc na trzaskali roku. to nie były White Warfy. To był White Warf Weekly. Okej, okay, dobra, to, to nie wiem. Oddzielny tak, nie? tytuł. nie jest, jest, czy się będą czepiać semantyki, czy nie. No ale teraz no. jest 400, musieliby mieć dziurę roczną, czy tam półtoraroczną, a podejrzewam, że nie, nie mają, bo 450 numer, no to jednak trochę tego natłukli, podejrzewam. To, tak, czy a jak w jakim znaczy? celu to jest zrobione? Czy to marketingowo, żeby pokazać? Może To może nostalgia, bo kiedyś potenc, były numerowane. Potencjalnym 300 po prostu shareholderom pokazać, że już trzaskamy od 450 Też czy ten można. magazyn. Moje. Wiesz, jak bierzesz magazyn do ręki i masz numer 450, no to jednak o czymś to świadczy. I później no, się dowiesz, no. że to jest miesięcznik, no tak. W trybiki w głowie zaczynam pracować, a mówisz, o kurwa, nie? Ja Nawet jak to... masz dwoje z matny, to. Ej, to jest dużo. <grym> to, jak masz dwoje z historii, kurwa, to chyba jeszcze starożytnej Grecji. <grym> Napoleon, się... miał dwusetny numer. <laughs> Zmienia się też tam trochę logo, bo będzie tylko White przepisanie, a nie, że Ultimate magazine coś tam, coś tam. Poza tym zostaje wszystko tak samo z tego, co wiem, więc i razem z tymi plotkami, które właśnie Wam przedstawiliśmy i troszeczkę chwilowo... A dlaczego mówię... nie Diversity Black Dwarf? Black Dwarf... Nie. No bo jednak trochę... Swagiru, Bo, bo, bo ta wiesz, tradycja białej supremacji w GW jest bardzo <grywka> zakorzeniona. W ogóle wychodzi ten, wychodzi, jak już jesteśmy, wychodzi nowy model tego Grimbindala, tak? Był, Grombrindal. Grombrindala, tak? Grombrindal. Tak, mam to w e... dziale inny w newsach. Jako tech priest. Tak. Z, z, z Goblinem jakimś, nie? Tak, Co? ale takim Wkur... serwis. mnie, że może być Grombrindal Brindal w 500 odmianach, Dared Gobo i inne e? główna, za przeproszeniem, e? a ja na przykład czekam na Uriela Ventrisa czy inne książkowe postaci. Nie zróbmy kurwa, Krasala. Tak Bo marianie. to jest limitowany model, który i tak kupią, a twojego Uriela Ventrisa nikt nie kupi. Albo kupi go szwagier. i. Daj, dadzą i... mu dobre staty w 40 każdy go kupi. Nie no tak, ale <laughs> Się ale nie, ale to już by musiał być wiesz, primaris, ventris. No bo będzie, zresztą była plota przez pewien czas, że ventris będzie primarisowy właśnie. W mamy znowu, zmienia się, mam nadzieję, że te plotki, które, które omówiliśmy, spowodują, że jednak Games Workshop widzimy, że są od paru, od paru lat od 8 edycji, od, że zmiana jest kolosalna. Więc mam nadzieję, że ten rok będzie go, rokiem Games Workshop'owej, tak, Będziemy no, śledzić, sami... niekoniecznie będziemy kupować, tak? no, ale postaram ja się chciałem... z kronikarskiego obowiązku ja Wam ja to zrelacjonować, na, na, na ten rok, Na ten rok życzę sobie Games Workshop'owi, żebym ja miał silną wolę, a oni, żeby próbowali mi ją złamać za każdym razem nowymi pomysłami, nowymi modelami, bo jest duża szansa, że tak będzie, że jeżeli będą iść w tym dobrym kierunku, to, to tak będzie właśnie. Yy, Kień że będzie się rozwijał dobrze i tak dalej. Odnośnie jeszcze, odnośnie jeszcze na chwilę herezji, jak, jak poszedł ten artykuł, że mają robić ten, to od razu poszedł, poszła plota po, po społeczności, że o, na pewno przy Crusade to wyjdzie znowu starter box, bo jak chcą, wiesz, wprowadzić mm. znowu ludzi, A na pewno puszczą. Plastikowy w sensie? Tak. Wiesz co? Jestem sceptyczny, jestem sceptyczny, bo już podobno miał być przy tych, przy White Scarach były ploty, że y -hmm. ma wyjść były box, ploty. były ploty, że ma wyjść boks. jak blodziak. się y jak się pojedynkował, Kan, Kan, wiesz co? Kan się pojedynkował, rozniszczony, y Prospero się pojedynkował z Mortarionem. Y -hmm. to podobno miał być taki box, że miały być trochę piechoty, Mark II, y Mark II. I motorki, motorki, ale te z kołami trzydziestkowe, w outriderzy w, w tym w plastiku dla white mm -hmm. A dla tych, dla, podobno dla y, devgardów, mieli być briczerzy, czyli ci starczami i miał być ten z y, y, sta, Stary Pattern z okrągłymi drzwiami. Mm -hmm. To Bez oczywiście się. do niczego nie zaszło i podejrzewam, że tu też raczej nic nie będzie. To znaczy. Jedyny argument, który by przeciwko temu, co, co powiedziałeś, yy, sugerował, to, to jeżeli mają otworzyć nowe studio i mają mm. się tym zająć, mają to trochę odświeżyć i wrócić To do... za trzy lata zobaczymy pierwsze skutki. Yy, mm. Możliwe, tak, mm. możliwe, ale sądzę, że jest jakaś szansa, że pojawi się właśnie set, hej, to jest Horus Heresy edycja druga, która po prostu odświeżamy, mm. startujemy, w tym boksie masz trochę figurek, trochę zasad i tak dalej. A, bo jednak boksy przyciągają Znaczy, żyje. Wiesz, pamiętajmy o tym, że te boksy Burning of Prospero i Betrayal at Cult, one były firmowane jako The Horus Heresy miał logo The Horus mm, mm. Heresy, ale w środku nie miałeś The Horus Heresy. W środku miałeś oddzielne rulesy do, do gry. gry pudełkowej. Mm -hmm. Zresztą Betrayal at ja Calt ponoć był bardzo fajną planszówką. Słyszałem, słyszałem opinie, że ludzie, którzy te dwie osoby na milion, które kupiły to nie dla modeli, tylko dla rulesów w środku, Wzięły i faktycznie w to zagrały. Powiedziały, że naprawdę bardzo spoko. Jak na GW? Świetny rulce. Nowe zasady, uaktualnione zasady Blackstone Fortress, które umożliwiają ci granie przeciwko AI lub przeciwko drugiemu graczowi, który jest, jest mistrzem gry. Kto jest mistrzem gry, jest po prostu no, tym AI takim. Mm -hmm. Podmierz też zajebiste. Bo pierwsze były takie, że twoja rola ogranicza się do tego, to, to, jako tego mistrza gry, do przesuwania pionków. I mówię, dobra, to wychodzi pięciu. Teraz masz decyzję, bo wszystko się losowało wtedy. Więc tak mhm. naprawdę mogłeś grać jako AI i sobie sam losować. Mhm. I przesuwać pionki. Tak teraz masz możliwość robienia trików, zagrywania jakichś kart, czy coś w tym stylu. Okay. Więc też jest fajne, też jest kuszące. Yy, no Inne modele same w sobie są sobie fajne. Dobra, wracając do newsów. Szybko o Warcry'u. To of Champions jestem prawie pewien, że na poprzednim odcinku sobie omówiliśmy. Nie mam pojęcia. Chyba tak. No to jest to jest odpowiednik General's Handbook, Chatter Approved, Kilty Manual i tak dalej. Tak? To jest coś co ma być z tego co rozumiem coroczne do Warcry'a i ten który wyszedł teraz na przykład zawiera wszystkie rulsy, które wychodziły na kartach. tak Jak ty kupiłeś mm -hmm. karty Nighthauntów czy były karty Idonet Deepkin czy Stormcastry i tak dalej to to wszystko jest w Tom of Champions, plus tam dodatkowe rzeczy do kampanii fabularnej, na razie. I chciałem tak że to są po prostu tak karty, które są na jednej stronie. Tak, dokładnie Żeby było śmiesznie, GW zrobił bardzo podobne, bo tam nie ma słów na tych mm -hmm. kartach, są mm -hmm. tylko runy. Tak? I zrobił tak podobne runy, że tam czaszka w pięciu różnych wersjach, że im się pojebało i już tam nie zgadza się z tymi kartami, które wyszły jako nie. karty. <laughs> No, nie temu. No. Teraz, Teraz powinni wydać taki za 20 dolarów. Errata. 20 nie, taką karteczkę z naklejkami, że może sobie poprzyklejać. To odpowiednio runę w odpowiednich miejscach. Ale to wiesz co, lata plota ogólnie po sieci, że osoba odpowiedzialna za edytowanie kodeksów tam jest because of diversity quota. Jest plota, że to jest po prostu laska, która została zatrudniona, bo jest laską, albo że po prostu kogoś tam i że po prostu nie umie wykonywać swojej roboty dostatecznie dobrze, ale nie zwolnia mnie, bo wiesz, co się stanie. był prawdziwy ork, który jest za czarnymi orkami. Merytokracja, moi drodzy. Niech przyjdzie laska, która je wpierdoli, urośnie wyższa. W <śmiech> hierarchii i zasiądzie przed tym jej Ale czujesz, jakby, nie wiem, na przykład ziutek w bramie stał jak sklepałeś pięciu kolesi i pięciu studenciaków skroiłeś z telefonów. To się robisz 200 cm wyższy i 10 kilo cięższy I trochę bardziej ciemne. Ja pierdejkę. No Boże. Tak, i potem taki mega żul idzie, wiesz, deprze, mega deprze samochody. Ku. Taki space on, wiesz, ale wielkości King Konga, nie? Co mam jeszcze? A, no no mam jeszcze jedna, jedną rzecz. Ale e... Warcry, ale Warcry, po A kolei. War no jeszcze Wyszedł fajny artykułik, troszkę inspirujący, nie powiem, na Warhammer Community. To znaczy, jak sobie zrobić z band warcryowych pełnoprawną armię do Age of Sigmar. Armię hmm. chaosową, czyli slaves to darkness. Jest taka sugestia listy, że bierzemy tak. Trzech liderów, to jest Ogroid, Myrmidon, Dark Out Chieftain, Dark Oath, War Queen. To są wszystko modele użyteczne w warcryu, mm -hmm. jako mercenaries. Jako battle line, czyli trupcy, można wziąć trzy rydwany. Jest Chariot, mm -hmm. bo jeden taki się liczy jako jeden trup choice. Ale to jest zwykłe, bo w chaosu było kilka, są zaprzęgnięte czy... albo w konie, albo w takie oskurowane goryle. Podejrzewam, to jest AOS, więc podejrzewam, że ma już to i to Acha, dowolnie. Uh -huh. I jest sugestia, żeby na przykład y, podmienić załogę tego rydwanu na Iron Golemów. Dajmy Przykładowo. Albo Dian Maid. Tak? Y, I inne unity, które sobie można, Corvus Kabal można, tak? Cypher Lords, Iron Golem, Spire Tyrants i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet itd. Tak, Raptory, Xyfurię, Fomoroid, Crusher, Mindstealer, Finance, cokolwiek. I jako behemota Himerę i można sobie z tego armię na 2000 punktów złożyć. Można też w innych konfiguracjach. Mnie to bardziej, yy, nie powiem korciło, bo nie chcę armii do ars robić, ale tak jako takie mentalne ćwiczenie powiedzmy, hmm. że właśnie Rydwany, gdzie podmieniam na golemów. Tak? Gdzieś tam jeźdźcy na bestiach tych, jak się nazywa, Juggernautów Korn, też można ich zrobić, że na przykład od pasa w górę są... Wiesz co, golemi, jak do, tak. co do Iron Golemów było dobre? Niektóre, jakbyś miał Rydwan z końmi, niektóre konie w, w repertuarze chaosu mają te takie y, na, na głowach, y, hełmy nazwijmy to dla Czepce, koni, takie. No. z tymi takimi też kratami odpływowymi mhm. na oczach. No to, by, to, by idealnie, dobrze, ładnie, do... to by ładnie goreng, tak. współpracowało. Zresztą, z tym ja też nawet patrzyłem. bo Globet no kiedy, dużo championów ma takich. Jak w zeszłym miesiącu miałem mega klimat na Warcry'a, to myślałem sobie o tym. Zresztą kupiłem Darkout War Queen i czeka w pudełeczku. Yy, I ją będę konwertował troszkę, bo zostały mi na przykład kawałki węży, mm -hmm. twangów i tak dalej. To ją zrobię, żeby była pod splinter twangów jako mercenary mm -hmm. żeby kupić. Lorda nurglowego, tego, mm -hmm. co tak trzyma topór, topór, co mu się wylewa, Co bebe. mu się flaki wylewają. Żeby kupić ten model i on ma, on ma hełm taki opływowy, mm -hmm, właśnie z taki. trzema dziurami i rogiem jednym. zamienić mu trzy dziury na... Ur, Urąbać mu ten róg, wy, wygładzić to, żeby to był dalej hełm i zamiast tych trzech dziur pierdzielnąć mu z greensafu czy z czegokolwiek innego kratkę. Od, e... I pomalować barwy iron golemowe. Jest do Już ci mówię, w, nawet w terenach, które mam, mam gdzieś takie lampki, do terenów. Też mam, też no, mam, tak. To takie coś, przypiłować, mm -hmm. przypiłować, albo tam mu Reflektor od Rhinosa. <laughs> tak, ten na nóżce, taki na głowę. I smoke launcher. <laughs> to mu takie dwa zrobisz że będzie jakby ślimak, nie? Jeszcze taką, wiesz... Tak, wiesz <laughs> e... Nurgiel, Nurgiel, pokaż rogi. <laughs> Ty, ale reflektor od Rajnosa, ten... Ten część, ten ten sam przód, tak. ten okrągły bic. Tak. Jeżeli dostatecznie głowa była duża, mm -hmm. to a musiała być całkiem było. spora... Jak najbardziej, jak najbardziej. Więc tak, no słuchajcie, bo wyszły, wyszły pudełka, o, tym, o czym mówiliśmy już chyba w poprzednim odcinku, że można kupić pudełka tych band, mhm. gdzie nie ma nie ma kart, nie ma rulsu do Warcry'a, tylko to jest pudełko do AOS-a i banda jest Ach. dwa razy. Mhm. Czyli mamy dwa razy wypraski Golemu, dwa razy wypraski bisców, mhm. w swoim boksie i tak dalej. I z tego można między konwertować. Tak 15-20 pary modeli wychodzi, nie? Tak. W zależności tak. od band. Można konwertować sobie. Jest potencjał. Jest, jest, jest, wiesz. <coughs> To też mi się wydaje, że jest pomysł, tak jak mówiłem, na tego Inkwizytora, bo ludzie, widać, że ludzie lubią te konwersje i długą po prostu. Tak, no. jak to też będzie miało właśnie Rulsy, tak jak mówisz. I wiesz, to też ma to, jest, 40. to też jest, wiesz, bo 40 zatraca trochę tą yy, część hobbystyczną, to jest jakieś ujście dla tych ludzi, którzy, to jest ich ulubiona tak, część hobby, nie? Tak, tak, jest tak. takim miejscem, gdzie można no, no, trochę, trochę ta, Bardziej możesz na pojedynczym chłopku się skupić, yy. nie? Bo masz pięciu. No bo to jest, to jest definicja skirmisza, tak? Ja właśnie też myślałem, jak zróbmy tego First Strike'a, Powiem Wam szczerze, że myślałem, żeby. To jest idealne pudełko do Kiltima. Żeby tak. kupić sobie go jeszcze raz z kimś, kto by chciał właśnie Nurgla zrobić mhm. e i po prostu wziąć sobie zrobić trzech liverów, trzech Primarisów. I mam zespół do Kiltima, który już mogę nawet więcej niż 100 punktów, więc mogę sobie już mieszać i mhm. brać, wiesz, kilku ludków. Także tak. I ostatnia rzecz z Warcry'a, czyli Gotrek. A jeszcze jedna rzecz, bo widzę właśnie, że Wincy trzyma moich. Jarika. Jarika metalowego, ale tam jest tacka z tymi, z moją gwardią, piechotą gwardii, bo przyniosą sobie piechotę gwardii, bo robię sobie kill team gwardii, mhm. ale kiedyś jak grałem z braciachem, to graliśmy tak, że on wziął po prostu 20 łebków, wyposażył ich i, ha, do przodu. Nie no, można optymalizować. sery plazmie możesz wykręcić granatniki. Możesz o, wykręcić mój drogi, szalek. co możesz zrobić? Zacząłem s -s słuchać takich kolesi, którzy tam... E, dzięki poleceniu takiego zresztą ko kolesia z naszego środowiska spotkałem go, Mateusza, który spotkałem w Strategii Centrum Gier, e, polecił mi dwa kanały, Biranid się nazywa, tak jak Tyranid, tylko że Bir Anid e, i Glass Half Dead. E, dwa takie e, kanały YouTube'owe, które poświęcone są Kill Teamowi, tylko. I to są obydwaj kompetywni gracze turniejowi. Mm -hmm. Nie tylko fajnie w sposób... A czy sprzedałeś już tałów? Nie, nie. Bo wiesz, że możesz dron spam zrobić i to jest prawdopodobnie najmocniejsza armia do Kill obok Nie, Ale to jest głupie po prostu. Zgadzam się, <laughs> mogę, nawet o tym ktoś tam wspomniał. No na pewno. on ja tak, kurde, można, ale... Nie, nie idźmy w tą stronę, nie, nie, ja wiesz, że nie idę w tym kierunku. Ludwiku, Dorniej i Sabo. Natomiast, natomiast dla zabawy bym z chęcią w to zagrał, żeby zobaczyć, jak dokładnie, bardzo jest to przegięte. Dokładnie, dokładnie, I po prostu, ale do czego zmierzam? I koleś mi podpowie, że ten Mateusz, że no i zresztą popierając się zresztą wiedzą tych dwóch youtuberów, że można naprawdę wykręcić z gwardii absurdalne rozpy na m. zasadzie sześć plazm, plazm. Każdy ma specjalną broń, tak. Sześć mhm. plazm, jakieś meltagany i tak bo dalej. Trzy bierzesz chyba jako zwykłych gwardzistów i trzy jako weteranów, czy... czy coś czy... takiego i możesz no. mieszać, jeszcze bierzesz liderowi, coś tam wrzucasz, temu skauta, temu snipera temu to, mhm. temu tamto i tak siedziałem sobie, liczyłem i stwierdziłem, że dobra, nie wezmę zwykłych gwardzistów, bo nie za bardzo lubię te modele zwykłych wardzistów wezmę sobie karskinów, kastorkinów, przepraszam, mhm. nie? Kastorkinów. i mam ich tam od cholery i sobie mhm. powybierałem, zobaczyłem co mogę zrobić Hot -shot, last rifles Last Chodź, odwolegany, i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie naprawdę ekstra rozpę mm -hmm. zrobić. Te starczki nie są w ogóle tak zajebiste modele. No, no, tu masz te stare to modele. To podaliana bardzo, nie. Tak, tak. i właśnie no, kombinował sobie z ich malowaniem, bo no, jest, jest to kombinować. Także. Bardzo fajnie, żeby ja zrobił fajny nowy Kill Team. Chcę coś nowego. No bo też ludzie mi narzekają, że co? Już tylko Olki orki, orki i szwagra Ultramanik. Może ja też coś innego wystawię. Na przykład ta o no, których od dawna pomalowany. No, Więc tam. możemy zrobić sobie challenge na pierwszy kwartał, że no, a ty masz pomalowanych, to fuck you. <laughs> ale i, i ja, ja sobie zrobię, że... To ja mam inny challenge na no? pierwszy kwartał. My no. się spotkamy i zagramy w tym pierwszym <laughs> pierwszy kwartal. Ale Dobra, Dil. Dobrze, i le leźmy dalej. Tak, no, no, ostatnia rzecz dwórka, że Gotrek dostał zasady i jest to jednoosobowy warband praktycznie. On dostał zasady w ostatnim White Warfie i dwie misje, w których jedyne jedyny misje, w których może Gdzie grać. Można go, tak. Jedna to jest taka, że on chyba jest A, sam. Zapraszam. jego się gra na przeciwko 1500 punktów. Mhm. Czyli, Czyli jego przeciwko. Przeciwko 1500. Czyli trochę więcej niż jedna banda. Tak. tak. Półtorej bandy. Półtorej bandy. No jest, znaczy jest przekok, tak jak tutaj są te zasady. Zatimane. Czyli można uznać, że on wart jest 1500 punktów. Teoretycznie. Jak masz kłada, to ma skila Awatarów Grimnir. Ten wojownik wykonuje bonusową akcję atak. Dodaj dwukrotność wartości tej umiejętności, czyli jak masz szóstki na kładzie, to 12. 12. Do demedżu z każdego hita, lub critical hita z tej akcji atak. Z każdego hita? Dw hita albo krytyka. Nie ale niezależnie jest? jakiego hita. Pytanie. Ile, ale czeka, czeka, czeka. ile ma ataków? Nie Pięć? Wiem, czy to jest pokazane. Ale może, może, nie może, mieć, może mieć dużo. Więc jeżeli, jeżeli dodajesz. 5. Znaczy, nie 12 załóżmy, że bazowy demycz na zwykłym trafieniu ma 3. Chyba miał zwykłym 3 i 3 przez 5 miał chyba. Dobra, czyli 3 plus 12 to jest 15. 15 masz 5 ataków to możesz... 2 ma 3 hitami ogroj tego. 75, no modele możesz zjeść. Znaczy to chodzi <c inappropriate constrained> i delete. A poza tym <coll noted> pamiętaj, że w WorkAu możesz uznać, że atakuje, wykonuje akcję atak, 3 ataki na tego, 2 ataki na tego i możesz mm. zrobić to po prostu właśnie. Tak jak mówisz. No, także tak. Jeżeli ktoś by chciał i na przykład ma już model Gotreka albo chce kupić. Karol się właśnie samo okaleczył. <grym> tak, alterka mi się zamknęła na gołej skórze. <grym> Wspaniale. Nie trafił w dziurkę. E, dobrze, Blackstone Fortress, które już troszkę wspomnieliśmy, mamy tutaj dwa newsy na ten temat. I oba te newsy dotyczą e, wykorzystania modeli istniejących, czterdziestkowych. Mm -hmm. Blackstone Fortress. Po pierwsze, um, Demon King, mm. czyli dwa Greater Possessed i Master of Possession z Shadow Spira. I oni zastępują tą trójkę y, Space Marinów, znaczy Chaosu, który, którzy są tam... Myślę, gdzieś... Traitor że, Command? Myślę, że, że mają Command? po prostu nie. swoje mm -hmm. rulesy i Mają swoje po prostu. Wiesz, nie, nie ogarniam Blackstone Fortress, ale... z Gra oparta... Ma swoje jakieś tutaj. Weapon <coughs> Demonic Mutation. Czyli mają swoją <coughs> unikalną broń, tak? Także tak. No i... Y, tak. Bracia Brogan... A, to są um... ogryni. Jed... Znaczy i tak? Tak. Dostali swoje karty tutaj. Penitent 707 to jakbyśmy tego... E... To się, kom... tak? To jest ten? Nie. Nie, nie, to bardziej do tego. E e Eklezjarki. A, okay. Bo to jest ten... E <kłanie> a właśnie, a propos jeszcze bólgryna. Arcoflagelland. A propos Bulgrynów. E też który z tych youtuberów polecał bulgryna do mojego kiltima. Gwardyjnego, bo to jest jakiś typek, który... Bulgry, nie Ogryn, mhm. bo Bulgryn jest jakimś gościem, który właśnie zadaje 3 damage'u z bazy w ogóle. Ma 5 ataków, czy 4-5 ataków. Dobry BS. No i więc jest dobry właśnie na przeciwko Space Marinom. Gdzieś go, wiesz, mhm. puścić go gdzieś korytarzem. Żeby ich klepał po bully. Jakby ktoś miał do sprzedania tego bulgryna, slash ogryna, nie wiem, jak on, który jest w Blackstone Fortress, to napiszcie do mnie na priva, ja sam cię kupię. Kolejna rzecz, którą można w Blackstone Fortress użyć, to jest Scarburn Zapdaka. I to jest po prostu flashgit. Mhm. Też ma swoją kartę. I można go wynająć do swojego... Retinię. I też ma misję chyba do w White Misję, Chypoty. w którym bierze udział coś. Dobrze, jeśli chodzi o, <grym> o Middle to tak tylko na szybko powiemy, że z nowych modeli piechoty e, to są huskarle z Dunlandu oraz Dunlandingowie na koniach i chyba na piechotę też. To jest e, kraina na północny zachód albo na, nie, na północny zachód od Rohanu. E, to nie ma znaczenia, bo to jest wymyślone, ale okej. Okay. <grym> to są ludzie, których Saruman jakby namówił do tego, żeby wystąpili przeciwko rohanom, bo tam mieli roszczenia terytorialne y -y. różne i tak dalej i walczyli z Rohanem. W filmie chyba też troszeczkę są jako takie brudasy pracujące tam w tych No byli w Sarumana, tak? Ja, jak, ci, jak ci chłopi z, ze Świętego Grala, co w błocie <grym> się dają. Nie więcej. Także tak, można sobie ich wystawić. Poza tym wychodzi Różyczka, czyli późniejsza żona Sama Gamdiego hmm. i Gafer. To był jego wuj, o ile się nie mylę? Gaffer Gamdzi. Z Rodzina po prostu. Ring bereży, czyli wszyscy ci, którzy nosili pierścień, wychodzą w wersji przezroczystej, jakbyście chcieli. To jest, jak to słyszałem, no. to jest kolejny krok po kontrastach. Model, które to... nie musisz malować. No. To, to, to, to. Pierwszy raz takie coś, nie wiem, podejrzewam, że wcześniej to było. Znaczy był, był model Frodo. Był model Frodo hmm. taki, wiesz, z przezroczystej żywicy odlany. Nie? Jak kupowałeś AVP, któregoś tam boksa, z, z to, przed... predatora może to, było, to tak? można było tych wszystkich trzech Predatorów, co masz w oryginalnym boksie, klaukowanych właśnie hmm. do? Stać. i oni mhm. byli wtedy przezroczyści Zakryli jakiegoś poza tym wyszedł podręcznik War of Rohan który już zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku i wyszły budyneczki do Rohanu mhm. na stronie Warhammer Community możecie zobaczyć bardzo jak fajny ktoś... zresztą tak no bardzo też modułowy tak samo jak ten domek z Lake Town który był do Hobbita był bardzo jakby elastycznym zestawem i ludzie kupowali na przykład po dwa, po trzy i robili z tego większe domki albo osiedle domków. Nawet no, chyba pokazują gdzieś na Warhammer Committee, że można było coś dostawić, jakąś inną ja, budowlę. Ja zawsze Ta, mówiłem, nie. że jak wychodziły te budynki, to spokojnie można by z tego było doczepić trochę kominów z tego, z mechanikum, jakiś generator z boku domu i powiedzieć, że to jest jakiś trochę zacofany świat agralny, który po prostu mhm. robi zboże no, na war na effort i mhm. można by taką fajną, wiesz, troszeczkę inna sceneria, mhm. nie, że jest rzeczywiście strawa, ten świat nie jest jeszcze taki... Zjedzony przez mechanikum, bo nie może być zjedzony, bo tam ma coś rosnąć na nim, mm -hmm. i po prostu poustawiać trochę takich domków, właśnie z, z Lake Townu czy Nie, ja y trochę pod, podpicować je tutaj, jakąś skalę. Te rochańskie mają bardzo rochański klimat, który jest zresztą, tak jak w filmach Jacksona, bardzo inspirowany wikingowskim. Tak, masz tak. architekturę bardzo wikingowską, tylko na przykład zamiast smoczych łubów na szczycie masz końskie, nie? No i powiedzieć, że to jest jakiś świat, z którego rekrutują Space Wolvesi na przykład. No na przykład. Znaczy powiedziałbym tak, bardzo ładne budyneczki i też palisada, wyszła brama, wie, wie, czy ta baszta drewniana i tak dalej, e, fajnie wyglądają, natomiast jak zobaczycie sobie kadry z filmu, to nie do końca tak te, ta palisada wyglądała i te wieżyczki. Także... – Ale ma, ma trzymać klimat. – Trzyma klimat, powiedzmy, hmm. tak, tak. Natomiast jeżeli chcecie naprawdę zarąbiście odzorowany stół Rohanu i zwłaszcza no, Edoras, czyli stolice hmm. Rohanu, to polecam na YouTube kanał... Hmm, bardzo dobre pytanie. Koleś się nazywa La... La... LaClan, mówiłeś John. O mówiłeś o tym kanale. – Kiedyś tak? pewnie mówię, tak. Koleś bardzo inspirujące tereny robi, naprawdę dużo różnych materiałów używa. E, strzechę na tych domkach rochańskich, które sam scratch buildował, to robił z jakiegoś takiego bardzo włochatego materiału. Sam układał ka każdy nie, nie, nie. Wło włochaty materiał, włochaty materiał, który właśnie wikolem zmieszanym z wodą e, czesał włókna takie robiści mówię. Czemu i potem wiesz, malował. E, są takie materiały na sztuczne futerko dla ubrania jakby no no, no, no, no, no, no. i to bierzesz później zaznaczasz zm wikolem i po prostu to czeszesz od No sposób. dokładnie. I to dokładnie. się składa. A jest jeszcze inna metoda. Kupujesz dużo dużych, grubych pędzli, nawet ze sztucznym włosiem, mm -hmm. bierzesz w palce tak tyle Ci się zmieści między dwa palce, Czach. ucinasz, zamaczasz końcówkę i tak jak masz takie roz tego przy przy przyczepiesz na dach i ugniatasz i robi się taka y y y nie, wiązka, wiązka, y y y pęczek? Nie, jest, jest ta nazwa. Wiązka, mały Boże, słomy, smoły. Ja mały. <śmiech> powiedziesz co? A dzisiaj nawet kaca nie ma. Ale co? Że, że to, co, co, co, co, co, co? Słomy. Ale co? Wiązka. Wiązka, sprawy. no takie coś, nie? I po prostu jedno, było to tylko, że jest bardzo pracochłona, ale efekt podjął się jest dużo lepszy, bo tak to wygląda w rzeczywistości, że to są małe takie snopki. snopki no, jak tak. to jest pędzelek z naturalnego włosia, to naprawdę tak nie musisz chyba malować zbytnio, żeby no, to No pewnie nie, ale wstrzymał. tutaj musisz, bo musisz to położyć, nie? No tak. No, no w każdym razie tyle chyba, jeśli chodzi o śródziemię. Do Blad Bowl'a chciałbym się skupić, bo niedawno wyszedł, pokazali model elfki, leśnej elfki. Jest to model, który podoba mi się. Przede wszystkim dlatego, że uśmiecha się, a nie jest nurglem, co jest w GW raczej rzadkością. A poza tym, wiesz, co, lekko bardzo łatwo bym ją przekonwertować, tak jak ja konwertuję żeńskie modele. Oh yes. Czyli duży cyc i duży pup? Znaczy nawet nie, bo to już jest, tylko że Aha. syc i pup na wierzchu. Wiesz co, na, na, na, modelu, Zbog. Na, Zbog. Modelu, na modelu jej pyzata buzia trochę wyszła, na Arcie jest taka bardziej elfia, takie, taka z ostrymi rysami. Skoro jesteśmy już przy pyzatych buziach i przy nieładnych buziach, to może powiem dwa słowa o nowym modelu, który ma wyjść, Został zapowiedziany Commander Shadowsan. Hmm. który dzisiaj się pojawił oficjalny arcik tego modelu że podoba mi się, pancerz na tym modelu podoba mi się bardziej niż oryginału bo jest fajniejszy, większy i w ogóle bardziej dynamiczny natomiast buzia na tym modelu jest brzydka po prostu czyli po prostu w hełmie ją zrobić no, ale tały ogólnie do pięknych nie należy no nie, ale zobacz sobie na stary model, który jest obecny teraz na stronie GW, który jeszcze jest dzisiaj był i buzie masz, widać, że to jest taka delikatna buzia, nie? widać, że to jest kobieta tał. A tutaj widzisz po prostu Helgę, tał. <laughs> po prostu ryj. Bo to jest Primaris Shadowsan. <laughs> primaris. Więcej, więcej Nie, sterydów. Powiem szczerze, że poprzedni model Shadowsanki był fajny, natomiast ten jest fajniejszy, minus buzia. Więc jeżeli bym robił, a pewnie będę robił to w Helmie, no Chyba, że sobie wezmę i przypiłuję buzię albo... Jeżeli byś kiedyś chciał zasilić gospodarkę byłych demoludów na wschód od naszej granicy, to ja bym to... Spoko, tak, jak tak. będę coś zamawiał, to dam ci znać. Czyli będziecie kopać Bigos z Ukrainy po prostu. Tak, tak. tak. <grystanie> Żywiczny <grystanie> Bigos z Ukrainy. Dokładnie. fabrykaty do Bigos. Czy to wszystko z Zniósł, już ci mówię. Tu była drewniana elfka. Przepraszam, jeszcze inne drewniana <grystanie> elfka. Drewniana elfka, znaczy brzydka? U wood Elf. <grystanie> Świąteczny White Dwarf Tech Priest. No, to nie, nie chce mi się gadać. Dobrze, no ostatni news... Yy... Dzisiejszy odcinek, mamy jednego newsa, o, Dwarf, nie chce mi się gadać. No bo już wyraziłem swoją opinię, że to jest gówno. No. E, teraz no, tak. To kończymy, News, który na koniec podejrzewam, znaczy tak, z jednej strony troszkę smutny news, z drugiej hmm. strony wydaje mi się, że otwierający pewne możliwości, tak. które mogą być całkiem wesołe. E, nasz, jeden pewnie z ulubionych nauczycieli malarstwa na YouTube, czyli Duncan Rhodes, odchodzi z GW. A właściwie już odszedł z końcem roku co, To 2019. była, Nie, nie, nie owijajmy tego w bawełnę, to była chyba przez ostatnie dwa lata największa osobowość, jaka tam z tego teamu wyrosła. To była twarz GW. W no. wielu, wielu okolicznościach to była twarz GW. Nawet na podcaście opowiadał tym Stormcast czy Voxcast, mm. że był na urlopie ze swoją dziewczyną w Polsce, mm -hmm. w Krakowie chyba <grym> i że gdzieś tam chodzili po starówce, zatrzymał się tramwaj, wysiadł z tramwaju koleś i podbija do niego, że, o kurczę, Duncan, a ja właśnie czytałem mój kodeks nekronów, i mu kodeks nekronów pokazuje, że 40 jest wszędzie i on jest rozpoznawalny jako ta twarz 40 Ja bym chciał, Dzień, ja, bym chciał ja bym chciał, jeżeli swu, znacie, hmm. znacie, tą osobę lub jesteście tą osobą, dajcie nam znać. Po prostu, że to To my tak, by, no. Gdzie byliście wy? Chciałbym, po prostu, yy... czy Duncan psiknął w was gazem pieprzowym, albo spierdala, jak, jak widzieliście na wszystkie Gazem terapie. pieprzowym nałożył dwie cienkie warstwy. <laughs> Widzieliście wszystkie interakcje z Harrisonem Fordem, jak ludzie próbują z nim rozmawiać A to jak w film, filmie, tak, filmie Bruno. Tak, w filmie Bruno, Sasza Baron Cohen. And here I am with Harrison Ford. Hello Mr. Ford. A ten z sorbami ze sklepu był. Fuck off. <grym> Nie, nie widziałem. Nie, nie. No, nie no, fajnie by było no, poznać osobę, która z nim gadała. I znaczy, tak Jak spojrzycie na Twittera Adamkana, to już 2 stycznia, czyli niedługo trwał Okres, nie, ale pokazuje swoje modele do lanisterów z A Song of Ice and Fire. Czyli Na pewno czekał. Mówi tak, I like, I like a lot of minis, między innymi Lannister troops z A Song of Ice and Fire. To są zwykli gwar gwardziści Lannisterów i miałem bardzo dużo fanów malując ich czyste uniformy i polerowane srebrne zbroje. Następny post. Uwielbiam history, historyczne minisy. Kupiłem pudełko Band of Brothers z of Games i pomalowałem niemieckich grenadierów z tego pudełka. Te minisy mają mnóstwo charakteru i nauka o, nich, o ich uniformach da była świetna. Duncan, Duncan potwierdzony jako biały <laughs> no, tak, Zanim, nie, nie widziałem Ale ty ma świetnie pomalowane tych boltowych niemieckich. Tak, to nie jest nie właśnie ten starter drugiej edycji. Nie, nie widziałem to. tych dwóch postów i nie wiedziałem o nich, że, że coś takiego wrzucił. I ostatnio żeśmy rozmawiali na Discordzie, na makariuszach, co będzie mm -hmm. robił Duncan. Co Duncan będzie robił w przyszłości. I ja jest, sta... jest jedna wersja, że do Warlorda idzie właśnie. O Warlordzie nie wiedziałem. Natomiast tak, ja uważam, że były dwie opcje. Bo Song of Fire and Ice skąd jest, kto wydaje? Kulminy or not. Okay. No bo jak Warlord Ameryka... by wydało, to by było przesądzone. No, amerykańska gdzie... firma. Okej. Okay. <śmiech> Moje dwie wersje były takie. Albo. E, założy swój kanał, co by bez problemu mógł robić, tak jak Darren Nathan. Byłby jednym z czołowych youtuberów. Mam bardzo tak, jak, tak jak Darren Nathan... co, Ale Darren jest bardziej elitarny, nie? Tak? a on tak prostego człowieka ale, uczy. Ale Darren Nathan też rob, zaczął robić teraz. Od, od, Oglądajmy jego tutorial, gdzie pokazuje jak malować czarny. E, pokazuje metodę. No dobra, Pokazuję metodę, akurat miałem dzień, że siedziałem w wannie, i sobie wiesz, oglądałem, nie? oglądam cały tutorial, no ale to widzicie, spędziłem 40 minut z małymi przyspieszeniami malując jeden nakoleni, na kolejnik, nogę, nie? Więc to nie jest metoda dla zwykłego trupsa, to jest metoda dla waszych HQs. Na koniec pokażę wam metodę dla zwykłego trupsa i pokazał, jest fajna. Jest... Chaos Black, Psz. Nie, nie, nie, nie. Pokazał tam <śmiech> trzy highlighty po prostu jak to szybko zrobić, a nie pitolenie się jakieś tam orby, wiesz, light orby robić i tak dalej, nie? Więc. Też zrobił dla zwykłaka, po prostu. Więc ktoś, kto tak jak my, nie maluje takich 6 plusów i w ogóle super, idzie sam na sam koniec, bierze tą wycinek 15-minutowy i stosuje do wszystkich swoich modeli. Więc moje sugestie były dwie: albo idzie do właśnie do, na YouTube'a, albo znajduje sobie jedną firmę. Ja chyba podałem firmę jakąś, ale już teraz nie wyleciałem z głowy. I idzie po prostu do tej firmy i tam maluje dla niej figurki. Co dla, dla mnie byłoby kolejnym ograniczeniem, bo znowu taka dane wkłada, że nie może rzucać. Czegoś nowego. I też, więc, teraz też mógłby farbki inne niż Citadel, na przykład. Dokładnie, to, więc coś? moim zdaniem najbardziej dla niego twórczym i rozwojowym rzeczą byłoby założenie swojego kanału, otworzenie mm -hmm. patrona i jechanie swojego i wtedy może być, e, wiesz, ma ma malarzem, który będzie malował dla innych wydawnictw, mm -hmm. każdy będzie chciał mieć figurkę malowaną przez, no, przy, przy, przez y, Boże. Duncana. Prze, prze, przez Duncana. E, nie wiem, tutaj jest, jest jedyna opcja po prostu. No, znaczy mnie. tak, czegokolwiek by nie wybrał. Ja, za ja mu mnóstwo zawdzięczam, jeśli chodzi <śmiech> o rzeczy, które maluję, bo maluję hmm. tymi metodami w dużej mierze, których on uczył zawsze na Warhammer TV. Hmm. Także dziękuję za to, Duncan i powodzenia, cokolwiek będziesz robił dalej. Hmm. Co wcale nie mówimy, że Piczy jest zły. Peach, nie, Piczy jest zarombisty. Bardzo się przekonają do Piczego. Ty też jest super, też ja musiałem. O tak. mają dużo, on, on wyszukuje, ludzi, on wyszukuje no. szybkie metody. Że najmniejszy effort, ale żeby uzyskać w porządku co chcą, tak, Bo Duncan to było wszystko zawsze klasycznie robił. Tam baza, wash, highlight. Razem z kontrastami, no szukają takich metod, żeby zachęcić ludzi do malowania, żeby było mniej szarego plastiku. Nie? I to jest im. Streamlineować proces malowania. Tak, ale no tak. fajnie za to, bo przecież ja wolę, nie wiem, no, kolorują te figurki tak jak w, w tym tym. tym. Przy underbolcach, tak? Kolorują mi mm. jest kolorowy plastik na stole. A to na, nadal jest plastik. No ale weź teraz zagraj korna-korna. Y, no to są kolory. Już, już spotkaliśmy się tym na jednym turnieju, że dwóch klub kolesi przyszło z tymi samymi figurkami. Flamastrem na szybko musieliśmy podstawki malować, żeby było wiadomo, czyje są, czyje. No bo to jest bzdura, tak? No, a, a i teraz ta osoba, z, z którą żeśmy tak robili, przy, przy, przy, przyszła, no pozdrawiam cię Maćku w ogóle, jeśli słuchasz, przyszła z pomalowanymi figurkami, pomalował je tam w dwa weekendy czy coś kontrastami. Mm, no. Ok. Zupełnie obiektywnie patrząc. No, no, nie wygląda to jest, najlepiej. Jest to malowanie kontrastami, tak? Nie, nie wygląda nie. to najlepiej, ale jest to pomalowane, to przez, osobę, się... jest pomalowane to przez osobę, która przed kontrastami by nie wzięła farby do ręki, bo mm -hmm. nie jest to dla niej wartość. Nie przedstawia dla niej wartości. A teraz wziął, piękną sprayem, położył kilka farbek i wolę grać przeciwko temu, niż przeciwko czerwonemu w tym przypadku. Tak. Super. I to chcą osiągnąć. No. To tyle, jeśli chodzi o newsy. I ploty, I następny, i następny moduł to będzie... Yy... Nerdzenie. Tak, znaczy Nerdzenie, bo powiemy sobie o nie powiemy o Wiedźminie, powiemy tak. o epizodzie dziewiątym Wiedzy Wojen troszkę i myślę, że to będzie tyle. W obydwu przypadkach big spoiler za czyli będą spoilery. Tak, jeżeli nie widzieliście, to już w ogóle przestańcie słuchać podcastów. Znaczy, jeśli nie widzieliście i Was nie chcecie mieć spoilowanych tak, serii, bo są tak. osoby, które nie mają problemu ze spojrzeniem. Tak, tak, jeżeli macie to w nosie, to zapraszamy do odsłuchania. Bo będziemy spoilować na pewno. Fik. Tak. A teraz taka mała Fik. niespodzianka Fik. Tak. bo w sumie przed odcinkiem sobie rozmawialiśmy żeby troszkę podsumować miniony rok yy, podsumowując tak na szybko yy, podam tylko liczbę z roku 2018 że wtedy pomalowałem 109 modeli co daje 9,8 modela na miesiąc i 3,34 yy, dni na model tak? natomiast w 2019 ma cały plik a ile minutur farby zużyłeś? Tego nie, tego nie mierzę. O ile, ci, o ile Ci się pędzelek wytarł w milimetrach? Tego nie mierzę. Natomiast 2019 był bardziej produktywny, bo pomalowałem 163 modele, czyli 13,5 modela na miesiąc, albo jeden model na 2,23 dnia. I tak krótkie rozbicie. 68 modeli to byli Ultramarinsi, 55 modeli Władca Pierścieni, 28 modeli Warcry, i takie mniejsze rzeczy: 5 modeli Botaction, Action, 4 modele Battletech, jeden do Star Warsa, jeden do chaosu 40 <gryw> cały jeden, i jeden inny do czterdziestki, którym był kapitan Łajskarów na motorze. Także roku uznaję za produktywny i bardzo, oh shit. Bardzo, bardzo satysfakcjonujący pod tym względem, że dużo więcej pomalowałem niż kupiłem. Bo w mm -hmm. 19... Próbujesz zbijać kolejkę, no? Tak, no w 19 już nie trzymają się tego postanowienia o niekupowaniu, które miałem w 18, mm -hmm. e, więc troszkę rzeczy dokupiłem, ale to co było kupione, w znakomitej większości było pomalowane od razu. Mm -hmm. Plus też kasowanie kolejki niektórych rzeczy, tak jak na przykład motory mm -hmm. marinesów. to były rzeczy, które zalegały 3-4 lata gdzieś tam w szafce, więc jest to jak najbardziej dobra tendencja i będę chciał w 20 roku i w latach 20 ogólnie kontynuować. W latach 20. No. Ja nie pomalowałem chyba aż tyle co Ty, natomiast też dużo pomalowałem, bo dużo malowałem, niestety nie dla siebie, bo malowałem dla Stagrafu, malowałem sporo, bo przecież cały mm -hmm. Warcry, całą podstawkę im pomalowałem. Na jakim tam standardzie, na takim standardzie, ale są pomalowane kolorowe modele. <kly> Natomiast ja się cieszę, że dużo materiałów wrzuciłem na, na, na, na kanał swój. Bardzo dużo... Mm... No subskrybentów przybyło, nie? No, niedługo... przekroczyłem, chyba, chyba nawet już dzisiaj przekroczyłem 1600, co jest pewnym osiągnięciem. I... Nie I... wiedziałeś, że jest w Polsce te ludzie, co się jakami zajmują. Nie, no przecież masz na grupie, na się masz są ja wiele tysięcy, nie? Chyba już tak, przekroczyłem 1600 i w sumie dziękuję koledze, muszą tu tutaj dać shout od Karolowi Kwiatkowskiemu, który, Hirtusowi, który polecił mi, żeby się dodać na grupę modelarską Actomu, bo stamtąd sporo, są sporo ludzi do mnie przyszło, jak wrzuciłem ten tutorial tego kontenerka. Mm. Zobaczyli, że są jakieś... No tutoriali... zresztą Actom też możemy polecić, bo chyba wszyscy widzieliśmy, bo Wam linkowałem, mm. wydaje mi się, na czacie, ich. jak malują Messerschmitta 109 w 1 mm. do 32, e, czołg Cromwell w 1 do 35. Bardzo, bardzo fajne tutoriale, z których też na przykład on, te tutoriale przekonały mnie do kupienia aerografu. Mm. No, można. W każdym razie, podsumowując jeszcze tak, na szybko, um, tak jak ty to zrobiłeś. Na pewno kupiłem. Nie kupiłem dużo modeli w tym roku. Kupiłem dużo książek, które w sensie jakichś podręczników do czegoś i tak dalej. Natomiast chyba kupiłem jednak mimo wszystko więcej niż pomalowałem. I to jest plan na ten rok, żeby. Mm, na ten rok mam taki plan, żeby dużo pomalować. Chcę armię orków skończyć, żeby nie mieć jakiejś tam zaległości, jakieś śmieci mi zostaną. To ja tak samo jak marinesy. <coughs> chcę to, to wówna, wyrobić. Chcę tą armię skończyć. I najważniejsza rzecz, którą sobie postanowiłem, muszę wybrać sobie ze swoich kolejek spółek. Jak tutaj widzicie, pewnie tam to jest: Amboty, Severina Reign, Sanguinius, tutaj to, tutaj mhm. tamto, tutaj jakieś Wargames Exclusive, czy jakieś artelwu modele, które chcę. W... Planuję 9 modeli, jakoś tam 9-10 modeli. Nie, idealnie byłoby 12, wybrać sobie, które usiądę i pomaluję tak tip-top. Tak jak robiłem te one -shoty, jak siostrzyczkę pomalowałem, może to nie jest poziom światowy, ale to jest poziom taki dla mnie już taki, że daje trochę więcej niż normalnie. Przyłożyłeś się. Przy, przykładam się do tych modeli, nie? No, Mam to poczucie nie jest, tego, że nie odwaliłeś tego to na Tak, że to nie, to nie jest, jest oddział 10 trupców. Że to nie jest rank, file, rank and file koleś, tak, tak, że to nie jest koleś pomalowany. dobra, baza, wash, rozjaśnienie, highlight, coś tam i to wszystko. Tylko, że naprawdę usiądę i dłubę sobie model. I chciałem na przykład wziąć sobie na przykład takiego Nusa i na streamach go przez co miesiąc siedzieć i sobie go dłubać. Bo to jest rzecz Mephistona. którą A co powiedziałem? Co, co mówiłem Mepistono, Co ja gadam w ogóle? Mogę Mephistono. ci zamówić z Ukra <głosy> Nie, nie, nie, nie. I właśnie jego sobie picować i na zasadzie takiej, tego, że... Tego, co się poślizgnął na kamieniu, tak? Tak, tak. <śmiech> że w tym odcinku, w dzisiejszym, na dzisiejszym streamie maluję, kurwa, mieczyk, tak? I mieczyk sobie siedzę mm -hmm. i go picuję. W tym odcinku dzisiaj, w czwartek, czy tam w piątek... Kolano. Maluję kolano, tak, i robię blenda na kolanie, tak? Bo umiem blendy robić, tylko, że nie mam czasu na to po prostu przy normalnych koleśach. Jest... Trzech tysiące orków. <śmiech> tak, więc, więc to jest moje za założenie, że chcę wybrać sobie ileś modeli, które... No, Spróbuj swoje DNA, bo jest już narzędzie do tego, crisper się nazywa. Spróbuj swoje DNA z tym krabem, którego oglądaliśmy przed chwilą co ma 8 nóg i będziesz mógł robić na kilku orkach jednocześnie <laughs> Albo wyjdzie ci abominacja, którą trzeba będzie spalić. <laughs> Jedno z dwóch. Wicu, ty masz jakieś postanowienia? coś? Postanowienia w końcu skończyć Night Lordów, bo mam modele, które leżą w podkładzie. Już musimy nawet... znowu nagrywać odcinek o Winca, żebym mu dalej pocisnął indyka. Tak. <laughs> Eee, także Albo chciałbym przywieź. ten, chciałbym w są końcu... lepsze warunki, bo tu jest lepszy świat. Wiesz co, chciałbym w końcu skończyć tych Lordów i tam odpicować parę modeli, które mi tam zostało takich rozgrzebanych do końca. Warcry skończyć przy odrobinie szczęścia się w tym miesiącu wyrobię. No i co tam dalej miałem? Eee, Aliena. Tak, Aliena muszę skończyć. Bo <kluw> wszystkich Alienów skończyłem. Eee, Mari Kolonial Marinesów, bo nie można było Space Marines nazywać, bo im wjechał ten. Nie mm. było im wjechało? Chociaż Elian był pierwszy. Jedna rzecz, przepraszam bardzo. No. Bo tak teraz spojrzałem obok ciebie. Mam Fallouta, planszówkę No. I ostatnio ktoś mi napisał, słuchajcie, w ogóle ekstra rzecz. Po nowym, nowym, nowym roku, roku dostałem dwie wiadomości w ogóle od dwóch, o dwóch os osobnych osób. No. Które mi napisały, że. <śmiech> W ogóle nie interesują się, czy jedno osoba, w ogóle się nie interesuje bitewniakiem wpadła przez właśnie tutorial. Mm. I zobaczyła gdzieś u mnie na półce, przy którym streamie, że folata mam plaszówkę. No. I czy kiedy go pomaluję? I mówię tak, fakt, <laughs> rozumiem, że ją mam w ogóle, bo leży bokiem i stwierdziłem, stwierdziłem, że tak, to jest coś, co też chcę zrobić. I prawdopodobnie te figurki dojdą do tej listy tych figur, figurek, mm. które będziesz chcę, chcę tak trochę lepiej malować. bo jest ich pięć czy sześć tych A. figurek. Natomiast są bardzo fajne, są zróżnicowane. Jest Kolej 7 w tym całym pancerzu yy, Power w... może i jest tam czterech tych wzórkłych innych ludków, mm -hmm. e, więc... i Chyba jeden gól jest, mi się wydaje, nie mm -hmm. pamiętam, czy to gulu jest. Na ogóle można ze skórą mm -hmm. trochę poczarować. Tylko, że to jest akurat robota na dwa streamy, powiedzmy, czy tam dwie godziny, trzy godziny roboty, ale z... uważam, hmm. że na, jak na jedną jednostkową figurkę trzy godziny poświęcić na przykład pracy, to i tak jest dużo, moim zdaniem. Jak na mój standard malowania takiego top plus, powiedzmy, to jest dużo. Jeżeli ja godzin... Marina skończył w trzy godziny, to bym był zadowolony. A ile robisz na jednego Marina? Jakby skleić, bo... No nie, mówimy, to są kompletne figurki, tylko malowanie. Tak, no, bo nie, nie, nie, nie. Może raz, może dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że usiadłem do figurki i ją od początku do końca za jednym posiedzeniem pomalowałem. No nie, mówię w sumie. I to był sumie. raczej jakiś lot albo coś hmm. prostszego, tak, mniejszego, hmm. może jakiś hobby, na hmm. przykład. Tak? Ale tak, aby sumować, to na takiego Marina 4-5 godzin to tak... Na jednego Marina? No, okay. no ale tu robisz dużo tych no, lightningów naj, najwięcej, najwięcej na edgingu, Najwięcej hmm. na edgingu schodzi czas. No, zwłaszcza, że robisz ten podwójny, nie? No jaśniejszy i ciemniejszy. No, no więc to jest takie moje postanowienie. Przepraszam ci, przepraszam, bo tu mówiłeś no, o... No i tak, skończysz tą, tą grę po prostu. Zwłaszcza, że będę musiał, o Jezus Maria, przepodstawkować wszystkich a wielu. Czemu? Bo wiesz co, wkleiłem ich na podstawki GW, które są troszeczkę za szerokie, ale później udało mi się znaleźć takie podstawki, że mają rand. Ale za szerokie w sensie gdzie, są... gdzieś się nie mieszczą? Nie, przed? za szerokie są w sensie... Bo masz, masz tą podstawkę sceniczną, która jest z grą, one są krzywe w cholerę, spiłowałem je i wkleiłem na podstawki GW ale później jest, udało mi się znaleźć, jakaś firma robi znaczy dużo firm robi, ale udało mi się znaleźć tak, że masz podstawkę i yy, jest taki rancik, tak jak ty masz yy, Objective Markery chyba na takiej podstawki. Półokrągłe ranty są półokrągłe ranty i jest wcięcie w środku mm -hmm. podstawki i te alieny tam pasują mm -hmm. zajebiaszczo i po prostu zetnę je, albo nie wiem, w chyba jest taki sposób. Jakie one mają podstawki? 25 czy 32? Zaży, który model? Mm -hmm. One mają. 30, ale już mam kupione do całego i planszówki, Wszystkie. Y Także nie musisz mnie tutaj ratować. Y chodzi o to, żeby je jakoś y w miarę sensownie odkleić od podstawek, nie? Teraz. A czym kleiłeś? Super glutem. To mam do zamrażarki nie zawsze działa wiesz, że tych alienów mam pomalowanych to wolałbym ich tak już nie skanować, nie, nie dobra, czyli co? czyli dokończyć nightlordów, dokończyć aliena dokładnie takie jak Karol pokazuje w tym momencie tak, dokończyć to, dokończyć i wiesz co Degardów I... masz wszystkich pomalowanych? Co miałeś? Wiesz co, Marinesów chyba, chyba, tak? Chyba został ten taki z dzwonem i do pomalowania. Mm -hmm. Czyli to... Plague nie I jak Plague... się nazywa. Plague to mam do pomalowania. Sorry, kontrasty. kontrasty, kontrasty. Nie, ale wiesz co A, mi się podobają, bo oni mają fragmenty tych mi się podobają, bo oni mają fragmenty tych kombinezonów jakby radiacyjnych i tak mm -hmm. myślałem żeby ich na przykład na żółto albo na pomarańczowo. Znaczy, na żółty mm -hmm. taki żółty wpadający w zielony może bym pyknął. Przy okazji Bądź miałbym... widoczny na drodze. Ten high vizy tak, takie tak. high vizy tak? No. tak, albo taki ostry pomarańcz, nie? <coughs> e, tak. Ja sądzę, że powinniśmy mieć jeszcze jedno postanowienie o ten rok. Jeszcze jedno postanowienie powinniśmy sobie zrobić, żeby co najmniej raz na kwartał zagrać chociaż w Kitima, albo w Crya. Mm. No bo, bo to motywuje zajbycie się malowania. Trochę mnie, tro, tro, tro, tro się martwię tym, że jeszcze rok, dwa i powiesz, że dobra zostaje przy czytaniu książek, a nie przy malowaniu i nie przy figurkach, bo nie masz co z nimi robić. I, i, i, i jak najbardziej słusznie, jeśli nie grasz, to pochuj ci figurki, że tak nieładnie powiem, nie? Mm. Natomiast jeśli zagrasz, to tak jak Szwager mówi, to strasznie motywuje i nawet byłbym w stanie zagrać z tobą niepomalowanymi, żebyś właśnie wypowiedział, kurde, dobra. Urgh. Następny raz będziemy nie miał pomalowane, nie? Mm. Yy, wiesz co, czekaj I, a, i ten plan co mówiłem z tymi z, z Templar Brethren ale to już jak trochę wyczyszczę tej kolejki co już mam a nie chcesz typka z obstawą tego Grimaldusa? Hel tak on już bardzo średnio by do 30 pasował a, do 30. do okay. 30. no ale to jest, nie wiem, zobaczę no, Grimaldus może, może nie, ale są ci tacy bracia Templariusze mhm i oni mają, oni są wszyscy w jakiś tam Mark 4, Mark 7. zbroje. No, 7 chyba nie. Templar, Bredry? 6. Red? przepraszam, Mark 6. 6. Tych takich rewengardowych są, mm -hmm. no. Korpus. Tak, Mark 6. korpus, Dęne. właśnie. Więc takie postanowienie. Nie będę mówił, ile pomalowałem w tym roku, bo pomalowałem mało. Natomiast muzycznie było dużo robienia. Dużo numerów, dużo tekstów popisanych, bo pisałem oprócz do tego, co teraz robię z zespołem swoim. Napisałem do jeszcze niezrealizowanego takiego te, projektu mojego kolegi po polsku kilka rzeczy, więc żenada.pl e, i do wydanej... się, rapsy. Wy... Nie, nie, nie rapsy. Nie rapsy, taka, taka bardziej lajtowa muzyczka. E, natomiast z wydanych rzeczy to napisałem dwa albo trzy teksty chłopakom z Walken na ich drugi album no, który można sobie tam zobaczyć u nich na stronie, posłuchać sobie. Więc Valkenrach, jak robicie Amon Amart, to Valkenrach Wam podejdzie, bo to taki Amon no, Amart ze słowiańską duszą, czyli... melodyjny trochę. No, mówię, że słowiańską duszą, bo jest więcej blastów. Słuchaj. Kartofle, kartofle, kartofle, kartofle no, no, tak. tak. Perkusista ma akurat drugą kapelę, taką bardziej pod Morbid Angel, więc wiadomo co chodzi. No, no to przejdźmy do nerdzenia. Zaczynamy od Gwiezdnych wojów. Tak, ostatni moduł tego odcinka, yy, mimo że to nie jest do końca powiązane z naszym głównym nurtem, czyli bitewniakami. No Ale to... zajęło nam w tym roku sporo czasu. Zajęło nam na pewno. No i pewne powiązania z bitewniakami też są, bo tak jak wspominałem, pomalowałem Mandalorianina w dwóch mhm. wersjach i Będę chciał w kolejnych wersjach, czyli możemy sobie na szybko powiedzieć wrażenia z serialu The Mandalorian. Podobało mi się. Gdyby nie to, to bym bardzo rozważał swoje poświęcanie czasu Gwiezdnym Wojnom. Mimo, że to jest jakby rzecz, której najdłużej w życiu poświęcam czas. Nic w życiu mi tyle czasu nie wessało, tyle co Gwiezdne Wojny licząc jeżdżenie w kostiumie, w ramach mm -hmm. Rebel Legionu, jeżdżenie na konwenty, czytanie książek. czytanie książek, swojego czasu bardzo regularnie uczęszczałem na spotkania łódzkiego fanklubu Star Wars, który spółka... No teraz nawet widzę, że zainteresuje się... 4 kwietnia w tak, będzie. To będzie trzecia edycja Holokronu, to jest taki mini konwent czysto Star Warsowy w Łódzkim Domu Kultury, który Łódzki Fan organizuje. Byłem na pierwszym, byłem na drugim. Bardzo mi się podobało, bardzo fajna atmosfera, bardzo kameralne grono, możliwe spotkania starych mord fandomowych, które znam sprzed kilkunastu lat jeszcze. Więc tak, tak, na pewno. Jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu w domu, to na pewno się tam pojawi. Oczywiście w stroju. Oczywiście. Także tak, Mandalorianin podobał mi się nie chcę jakby antagonizować naszych fanów, bo na pewno są wśród naszych fanów osoby, którym epizody 7, 8, 9 się podobały Pierwsze. Ja, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że epizod 7 nawet, nawet mi się podobał, do tego stopnia, że poszedłem na niego drugi raz, tak żeby dla radochy, żeby sobie obejrzeć epizod 8 Poszedłem też drugi raz do kina, ale żeby się upewnić, czy to naprawdę było aż tak złe. Mm -hmm. e, epizod nie wierzyłem własnym ty... oczom, poszedłem drugi raz. Prawie, prawie że. Znaczy, Na pewno pomogło to, że pierwszy seans miałem za darmo, bo mamy układ z y, multikinem w Radomiu, że jak pojawiamy się na premierze w strojach, to nas puszczają po prostu wiesz, za darmo. Tylko musicie być trzeźmi. Tak. E, natomiast w przypadku Rise of Skywalker nie pójdę drugi raz, nie widzę takiej potrzeby. Na pewno podobało mi się bardziej niż Last Jedi. Na pewno miał ten film fajne momenty, które no, autentycznie jako fanowi Star Wars mogły się podobać, ale jako ogół i jako trylogia no to pff, będę to traktował tak jak Star Trek 5 The Final Frontier, czyli był taki film, ale nie, mów, nie mówmy o nim. Przejdźmy dalej. tak Ta, co, <laughs> po, po The Last Jedi y Solo i Rise of, the, Rise of Skywalker, Death Skywalker, jak to oni tam napisali? Rise of Skywalker. Dobra, no, ostatnie. No ostatnie, no. Rise of Skywalker. Po ostatnim Jedi to były pierwszy raz, gdzie Gwiezdne Wojny były w kinie i nie poszedłem na nie. Od, od edycji specjalnej, które w latach 97. 90. Mhm. Byłem na tym w kinie, byłem na Prequela w kinie, byłem na siódmym w kinie. Nawet na siódmą zabrałem moich rodziców, którzy nie przypadają za science fiction. Zabrałem ich również na ósmą, bo akurat one wychodzą w sezonie świątecznym zazwyczaj. Jeździłem tak. wtedy na urlop, na święta, w rodzinne strony, więc mówię, jak już tu jestem, to kupię bilety dla, dla całej rodziny i pójdziemy do kina. I w trakcie seansu ósmej części odczuwałem takie zażenowanie, że zawlokłem moich rodziców, żeby to gówno oglądać. Jak przy siódmej tego nie miałem. Ona nie była doskonała, była no, takim filmem, była filmem ser". bardzo bezpiecznym, bo bardzo dużo skopiowała z Ta, czwartego rozdziału. To była The Last Jedi, tak? Nie, siódme. Force Awakens. Force Awakens. Ta pierwszy, pierwszy ten reboot, wiezny wojny nazwijmy to. Z piętnastego Pierwsza... roku. Jezus, kto, co tam się działo w tym? Bo nie pamiętam. To samo co w, w czwartym. Prowadzili prowadzili wszystkie postaci: Rey, Fina, Poe, hmm. tak. A w, w której w której tych dwóch rebeliantów ginie? W tym? Nie, to jest ten Rogue One, Rogue one. Mój, A, Rogue To one? nie oh, jest okay. część okay, takiego. No na solo nie poszedłem, no, no nie czego tak trochę nie. żałuję, bo po obejrzeniu go gdzieś A, tam nie. kątem O czym mówisz? Stwierdzam o, o solo. Solo? solo, że byłem solo w kinie, był spokojny filmem przygodowy. Był, był takim spoko. po prostu. A czy też fajnie się wplątuje w, w szerszy uniwersum Star Wars. Nic, wiesz, nic, nic specjalnego, <laughs> ale taki po prostu przyzwoity film przygodowy z paroma takimi typowo disneyowskimi, ale absolutnie do obejrzenia. Był, był na, pewno, na pewno nie zasłużył na takie cięgi, jakie dostawał, według mnie. No ludzie World byli się... zrażeni bo de, te Last Jedi. No najbardziej mi się podoba tak. z tych nowych filmów Star Wars. E... Zresztą kilka razy mówiliśmy, że te filmy poboczne wychodzą lepiej niż główna saga. saga. Tak, y, <laughs> natomiast podejście będę miał takie troszkę, jak miałem dawniej, bo ci z Was, którzy pamiętają co to było Expanded Universe, dzisiaj zwany legendami, to było ciągnięcie historii Star Wars w przód i w tył, bo tam sięgało tysięcy lat wstecz mm. i kilkadziesiąt lat, co, stary, a później nawet dalej, nie nie do dalej do przodu. I tam też no, tam historia się rozwinęła tak, że też no, Han Solo był żonaty z Leją, mhm. tylko że tam nie było żadnego rozstania, byli, byli ze sobą praktycznie do końca. Eee, mieli trójkę dzieci, to znaczy bliźnięta Jasena i Jane i potem jeszcze syna Anakina solo. Eee, I też to eee, to Expanded... Tak jak to imię? Anakin? Anakin solo, tak. tak. Bo to tam jest, wbrew pozorom, w tych filmach jest trochę zapożyczeń z tego Jest, tak. okay. eee, znaczy jest, to był Ben Solo tak? No ale też jakby z kąszachtów jakiś no, tam. Tak. Natomiast... Na o co, o co mi chodzi, żołnierzy. że tamta, tamta linia czasowa jakby rozwijała się, aż doszła do momentu 25 lat po bitwie o Jawin, gdzie była tak zwana nowa Era Jedi, czyli zebrali się autorzy książek, z żonym Lukasem usiedli i wymyślili, jakie książki pisać dalej, żeby złamać schemat, żeby to nie była rebelia kontra imperium, tylko hmm. coś nowego czy tam już wtedy reszki Imperium kontra Nowa Republika, bo mm -hmm. od pewnego momentu była Nowa Republika, co I też w nowym kanonie I Imperial Remnant. I wymyślili tak zwaną nową erę Jedi, gdzie Luke Skywalker jest już mistrzem, wielkim mistrzem zakonu Jedi, który się w dużej mierze odrodził, bo znaleźli się tacy, którzy przetrwali czystkę. Palpatina i Vadera znalazło się wiele nowych wrażliwych na moc, którzy zostali wyszkoleni i tak dalej, i tak dalej. No i pojawia się no, troszkę tyranidzi w sensie pozagalaktyczne niebezpieczeństwo, które z innej galaktyki przyleciało i jest to rasa Yuzian Wong rządzi, to nimi, nazywało. rządzi nimi papież <laughs> e, którzy troszkę the unmade trochę mtara, wiesz co samooka, sama, samookaleczenie ból, walka krew okay. takie motywy, tak, tak, tak e, więc no i oni chcieli podbić i oni byli niewrażliwi Galaktykę na mocy. Galaktykę, w sensie Tak, nie byli całkowicie u. niewidzialni dla mocy. Czyli Jedi, nie wiem, tak jak. Sister of Silence w, my... w 40, że rzucisz Force Lightning i on znika metr przed. możesz I go nazywa, mieczem. Możesz go mieczem pociąć, ale... Nie miód, tylko... Zresztą też mieli specjalne, Paria. specjalne zbroje, bo oni taką biotechnologię mieli, mm. także tam ich statki były żywymi organizmami, ich zbroje były żywymi organizmami mm. i to był taki niby chitynowy pancerz, który jak walnujeś mieczem świetnym, to on gasł na kilka minut. Na kilka minut? Tak. E, więc, no, no i okej, okay, no wymyślili takie coś. Ogólnie byli brokem. I to brnęło, brnęło w kierunku, że. Ope. Bo ta seria miała tam, nie wiem, 30-40 książek, powiedzmy. E, dotrwałem do 12 albo 13 i powiedziałem dosyć. E, nikomu nie odbieram przyjemności z czytania tego, natomiast dla mnie Gwiezdne Wojny to są filmy. I Verium Contra Rebellia, plus tam gry Jedi night komiksy Dark Empire, książki do pewnego momentu, książki, Clone książki Rock Squadron, które bardzo hmm. lubiłem do tej, do tej pory mam, mimo że większość Star Warsów wyprzedałem, to Rock Squadron sobie zatrzymałem i Raid Squadron, który był później. Clone Warsy, Clone Warsy były już takim mini, mini nową trylogią, bo w komiksach i książkach bardzo załatano cały wojny klonów, w sensie było powiedziane, co każda postać praktycznie robiła w każdym momencie. Było mało było to fajnie, fajnie powiązane z dalszym Expanded Universe, na przykład były zajawki rzeczy, które później się mm. pojawią. E, a nagle przyszedł George Lucas z Dave'em Filonim, zrobili serial The Clone Wars i całkowicie zmienili defi definicję tego, co to są Mandalorianie i jaką rolę pełnili w czasie wojny. E, wiele Czyli spójność twórcza ogólnie, tak? Tak, tak. Znaczy stwierdzili, że George Lucas stwierdził poniekąd, słusznie, że ja tu rządzę. Wy sobie tu zrobiliście komiksy i książki, ale teraz wchodzę ja i robię po swojemu. Tak? Więc no, to nie jest nowe zjawisko, że fan Star Warsów musi się godzić, że coś nadpisuje coś. Tak? Ale mam Mandal ma No tak, no i y, dokończę tylko dlaczego okay. zacząłem na ten temat. Że y, stary kanon Gwiezdnych Wojen podobał mi się i zagłębiałem się w... Do pewnego momentu, mhm. do powiedzmy nowej ery Jedi, czyli 25 lat po bitwie o Jawin. Te nowe filmy Disneya z Ray, Finem Poe i tak dalej są 30 coś lat chyba powiedzmy po mhm. bitwie o Jawin. Też mogę powiedzieć, że ja dochodzę do tego momentu i dalej to już sobie jest. Nie, nie interesuje. Obok mnie mhm. całkowicie, nie, nie wnikam w to. Natomiast skupię się, zobaczę, ponoć fajne komiksy wyszły z tego nowego, z Marvela zresztą, do Star Warsów, więc komiksy bym się chętnie zapoznał. Może książki niektóre, chociaż przeczytałem kilka książek z nowego kanonu i w zdecydowanej większości to był rak. No ale przyzwyczaję się, tak? przywyknę do tego. Nie przesanę chodzi w stroju Rebel Troopera, bo no, nadal Star Warsy to jest istotny element w mojego mhm. życia. Tak. No i y, idąc do Mandalorianina. Mandalorianin dzięki temu, że jest historią bardzo prostą, nie prostacką, ale prostą, która ma nakreślone wątki, ma ciekawe postacie i te wątki mają jakieś zakończenie y, w tych ośmiu odcinkach, to dużo lepiej go odbieram. Również dzięki odwołaniom stylistycznym, estetycznym do starego wyglądu Wiedzy Wojen to też, też dużo przyjemniej mi się odbiera. No i nie mogę się doczekać drugiego sezonu. także jestem jak najbardziej na tak i bardzo pozytywnie mi się to podoba. Jedyna łyżka dzieci w tej beczce miodu jest taka, że yy, wiele pomysłów yy, na mandalorianina, które zostały użyte, podobno, Pierwotnie to były pomysły do filmu Boba Fett, który miał mm. tworzyć James Mangold. Jeżeli oglądaliście dwa ostatnie filmy o Wolverine, czyli Wolverine i Logan, to jest człowiek, który te filmy robił. Mm. To z tego sensu fajny film. Miał robić spin-offa, w <coughs> momencie jak spin-offy były na topie, jak Rogue One zarobił mm. dużo pieniążki i tak dalej. I jeszcze no, było ostatnio... przed, przed The Last Jedi i przed no, Solo. Właśnie. No To tych spin miało być miliard. Tam każdy tak. wie, Większy w bohater chipsach znajdował się. talon na stawach, tak. No. no i James Van Gold właśnie miał robić o Bobby Fettie, bo jest to postać, która bardzo mało była w filmach, ale ma duży. Fanbase. Following u fanów, mm. tak? No Myślę, i... po części dlatego, że ma fajny design. Po też, prostu wygląda też. fajnie, nie? Tak. Rule of Cool. Tak. No więc zrobili serial The Mandalorian i jest kolejna taka plotka, że. Y... Pomimo sprzedaży Lucas filmu Disneyowi, George Lucas nadal ma prawa, te, które w 77 roku sobie zapisał, czyli prawa do intellectual property, czyli wizerunki postaci, imiona postaci, wszystkich kosmitów. z Gwiezdny, Czyli z zawsze muszę balić jakiś Czyli jak sprzedają kasę. figurkę Boby Fetta, na przykład Hasbro to on odcina z tego kuponiki. tak? A jeżeli stworzysz coś, co według prawników, i w ocenie prawników już nie pamiętam, 25 albo 30% różni się, to już jest traktowane jako osobna rzecz i to już nie podlega pod tą licencję, z której George otrzymywałby pieniądze. Czyli tego, tego nie Boba Fertz, tylko z Tak, 100% pieniążków idzie do Disneya. No bo nie, nie George Lucas go. Natomiast jeżeli przyglądaliście się w odcinku, w którym są na Tatooine i polują na... Yy... Tą azjadkę. No tą azjadkę, Asasynkę to, na, na, najemniczkę, tam. najemniczkę, najemniczkę mm -hmm. chyba. Yy... Fenek Shand chyba się nazywa ta postać, mm -hmm. a aktorka to jest Ming Na Wen, która grała też w agentach Shieldu, grała podkładała głos Mulan w kreskówce z lat 90. i tak dalej. W każdym razie ona pozornie ginie w tym odcinku. Zabijają ten młody aspirujący łowca Włowca nagród i na sam koniec tuż przed napisami ktoś podchodzi do tych zwłok, prawdopodobnie żeby je chyba ożywić, zabrać. I te nogi są bardzo słabo widoczne, ponieważ jest ciemno, jest to pustynia. Eee, słychać tylko taki dźwięk, jakby miał ostrogi przy tych butach albo coś metalowego, co tak dzwoni przy każdym kroku. I ktoś z fanów przeanalizował, że Boba Fett w starej trylogii, jak stawiał kroki, to dokładnie taki dźwięk e, wydawał. Tak rewolwerowiec. Troszkę tak. No i też John Favre, czyli showrunner Mandalorianina, e, zapowiedział, że w drugim sezonie, do którego nawiasem mówią, zdjęcia już trwają, mhm że w drugim sezonie pojawią się legacy characters, czyli postacie, które były w filmach Star Wars. To Nie to... sprecyzował kto... <coughs> jak zrobią, będą chcieli zrobić mega niespodziankę, to może to być nawet Luke Skywalker młody, recastowany z nowym aktorem. Kto zanim, wie? zanim się w ogóle sezon skończył, to żeśmy spekulowali parę razy, czy właśnie yy, nie, nie rzucą jakiegoś bohatera typu Lando albo Boba Fett w ostatnim odcinku jako taki teaserek hook, na, następny, na następny sezon. Troszkę nie. tak. Natomiast... Tatuin to jest ostatnie miejsce, gdzie kanonicznie, czyli w filmie, widzimy Boba Feta jak wpada do jamy Sarlaka. Mhm. I tam w kanonie starym, czyli w EU, było tak, że ten Sarlak go jakiś czas próbował strawić swoimi sokami trawiennymi, no ale dzięki temu, że miał ten jetpack, no to się tam wydobył w końcu. Tylko pobarzony tutaj. Tylko tak, tak. I już w ogóle nie zdejmował zbroję, bo miał całą twarz tymi kwasami żołądkowymi zjechano i tak dalej. Nie? Więc no możliwe, że tutaj też na przykład się wydobył. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, to się okaże. Wiemy na pewno, że będzie w drugim sezonie, bo John Favreau życił na Twittera przedstawiciel rasy Gamoreanin, Gamorian. To byli strażnicy z pałacu Jabby, takie zielone świnie, zielono-brązowe świnie z rykiem i tymi szablami. Także tak, na pewno będzie przedstawiciel tej rasy. No i co? Mówię, czekam z niecierpliwością na drugi sezon. Bardzo fajnie to rozbudowuje nowy kanon jak dotąd. Bardzo ciekawe, co będzie z tą rasą Jody i czy to dziecko jest klonem, czy... Czy, czym jest w ogóle to dziecko. Jest w ogóle? I dlaczego ten koleś tak bardzo chciał to dziecko? Bo nie, chyba to nie było tak do końca chyba wyjaśnione, dlaczego oni no by... właśnie, chcieli. A, ten, a ten Mow Gideon, który bardzo chce to dziecko, czujecie jakby było prawdą to, co mówią ci dwaj skauci, że może chce go zjeść I koleś po, po prostu tak. chce z niego zrobić zupę, bo jest z zajebiście a, smaczna. Znaczy tak, nawiasem mówiąc, jak zauważyliście na sam koniec, on jak z tego rozbitego Tie Fighter'a wychodzi, to czarnym mieczem świetlnym sobie wycina tak. przejście. To jest rzecz, która pojawiła się w Clone Warsach i w Rebelsach, czyli mm -hmm. w dwóch serialach Dave'a Filoniego. To jest tak zwany Dark Saber mm -hmm. i to jest według mitologii stworzone przez mandaloriańskiego wojownika sprzed tam set 100, czy tysiąc lat wstecz do walki z Jedi. Bo Mandalorianie mm -hmm. często mieli nie po z Jedi. Tak. No i żeby móc podjąć runną walkę z jedajem, który włada mieczem świetlnym, to zbudowali miecz świetlny czarny. A sobie. Mandalorian, ten, ten ich pancerz, boże, wyciągnąć mi na głowy. Beskar. Beskar jest odporny na miecze świetlne. Chyba tak. tak nie wiem, nie bo on nie dostał jestem... strzały, z tego się tylko od niego odbiło, No, nie? Ale to strzały strzały to nie jest to samo okay. to A czy wiesz co, w starych komiksach Mandalorianie byli bardziej jak Klingoni? Taka po prostu no, bo to rasa, bo jest znaczy, wiesz, to, to, to. To ileś tysięcy lat wstecz to była rasa, mhm. ale przestała być rasą, a zaczęła być kulturą. Kultury. Kulturą, tak. Każdy mhm. może być, jeżeli trafi. tam. Tak, to tam, pamiętam z komiksów, żeśmy na studiach czytali to jest dobre. książek. Tak, to to nawet jest... się dowiadujmy, że Mando ten, który jest, w... jest... Nie jest Mando, ale jest tak? Jest po prostu jakąś tam sierotą, bo tam sceny są, że jest Znalezi sierotą go ludzką, sierotą, w która. Pewnym, jest... W pewnego rodzaju oknie życia. Hmm. Co myślisz teraz? Znaleźli go w pewnego rodzaju oknie życia. O, no, tak. no, no, to, to jest tak Nawiasem mówiąc, to jest pierwszy raz, kiedy widzimy droidy bojowe z prequeli, hmm. gdzie można się ich bać. Bo tak, bo są chodzą to... i zabijają cywili. Tak, i to tak dosyć w sensie efektywnie, efektywnie. Dzieci, kobiety, wszystko. Tak. Nie? To jest właśnie. Jeśli ja mogę teraz coś powiedzieć na temat, bo ty powiedzieliście z perspektywy. Tak, ja chyba wszystko, co, co mogę. Ty, wy z perspektywy fana Gwiezdnej Wojny. Ja nie jestem jakimś. Ja jestem, jestem brudnym każułem, jak to się mówi. Ja sobie czytam komiksy, które macie tam ten. ten jedne komiksy z Agostini, drugie komiksy też chyba nie wiem, jakie wydawnictwo to robi. Lubię te książki, nawet tam leżą, teraz wyciągnąłem mm -hmm. dzisiaj, bo lubię porządek. E, lubię po prostu dotykać Gwiezdnych Wojen. Nie? Lubię po prostu te wszystkie bibeloty, lubię te gadżety, lubię te historyjki, Natomiast nie zapadają mi one tak w pamięć, więc ja nie znam tych historii tak dobrze jak wy. E, natomiast. Co bardzo lubiłem, polubiłem w tym serialu? Klimat. Uh -huh. Muzyka jest po prostu fenomenalna muzyka. <śmiech> Kreacja postaci, moim zdaniem jest super. <śmiech> to jest koleś, który potrafi oddawać emocje, nie zdejmując muzyka, uh -huh. <śmiech> Bo e, po, po, pomimo wielu tam jakichś... E, e, de, Głosem dużo gra też. De, tak, detali, które żeśmy zauważyli, że po, po schodach chodzi dziwnie, dziwnie się rusza i tak dalej, potrafi... potem nic nie widziałem. No, dokładnie. No. Tak, tak. Ale że po prostu, wiesz... E, Wczuwasz się w tą postać, nie jest to dla ciebie płaska postać, bo to wszystkie wszystkie ruchy, te wszystkie jakieś drobne niuanse, którą tam po prostu stara się oddać postacią, która ma zasłoniętą twarz, a aktor gra twarzą w większości. Znaczy, taki szlachetny Łotr, tak? Bo Łotr mnie... nagród zabija, przyprowadza tam winny, niewinny, mm. jego to nie obchodzi. Tak. Ale ma swój kodeks moralny, dla ale mnie... ulitował się nad dzieckiem mm. bezbronnym i tak to dalej. dla mnie ma... kilka rzeczy przede wszystkim. Yy... Bardzo bazowana postać na człowieku bez imienia z dolarowej trylogii, kreowaną oryginalnie przez Clint Eastwooda, czasami nazywaną też Blondie, jak w Dobrym Złym i Brzydkim. Tak, oni nawet mówili, że to ma być e... trochę western Tak, cosmosie, tak, tak. No. Wiesz co, taki, taki badass, ale badass, który jak rzeczywiście jest trudna sytuacja, to też potrafi dostać w ciry, tak jak parę razy. Właśnie, że nie ma syndromu Ray, że Ray, a, spróbuję. Wiesz co, jakbyśmy posadzili Rej do malowania figurek. A, nigdy nie próbowałem, spróbuję. Golden Ale Demon. Rey by zrobiła prawdopodobnie, wiesz, poziom Golden Dimona, szalone blendy i tak dalej, tak? N nie czujesz, dlaczego ta postać to robi, jak na to zapracowała. Nawet to, mm -hmm. co wiemy z epizodu dziewiątego, uwaga, spoiler, że jest wnuczką Palpatina. No nie, no Palpatin nie urodził się z taką wrażliwością na moc. Urodził się pewnie z jakąś podstawową wrażliwością i musiał się, się wszystkiego nauczyć, tak? Jak każdy uczy, a tu nie... Jak Bardzo mi się podobało nie? też. A Mandalorianin masz, nie wiem, to jest chyba drugi odcinek od razu, to tak? że tego... idzie, idzie jajo dla Jotunta. Tak, tak? Tak, tak, Jak tak. to go sponiewierało? No przecież on by, gdyby nie mały joda, to on by zginął. Tak, no, tak. dokładnie, dokładnie. Zjadłby go po prostu. Przynajmniej to... wiesz, że to nie jest schab, który wszystko wytrzyma. Bo to, tak? jest, to, jest, to jest to, że możesz się w, w, w, w, w cudzysłowie utożsamiać z tą postacią, bo wiesz, że nie jest niezniszczalno, nie jest mhm. super bohaterem, jest zwykłym koleciem, który. Stara się Ale przetrwać z dnia na dzień, nie? Wiesz co, to też dramatyzm podnosi. Ta, to, je, jeżeli wiesz, jeżeli bohater jest tak dokoksowany, że on. Yy, przykład. Najbardziej, jak gram w gry RPG, najbardziej lubię ten środkowy etap gry. Że nie jesteś już totalnym takim kolesiem, który zostaje zabity przez masz szczury. Nie ma, że bocian nasrał ci na głowę, tracisz swój jeden HP i giniesz. <grym> tak, tak. Nie musisz, już nie musisz grindować i jeszcze cię grindowanie nie nudzi. To jest ten środek, tak? Tak, to jest ten środek, że nie jesteś już takim koksem, że wiesz, o, trzy smoki, dobra, no to reszta drużyny. <grym> dobra, to zostawię. wyjmę miecz. Tak, to wyjmę miecz. <grym> tak, nie, nie, będę, nie będę czekał, aż stasz sam pięciu. będzie auto atak robił to wiesz, kliknę, nie? Więc ten środkowy etap gry i to jest właśnie, to jest to w tych filmach, że bohater jest kompetentny, bo wiesz, nie możesz się utożsamiać z kimś, kto wyciąga blaster z kabury i upadł mi, tak? Bo to było slapstickowym. Tak, nie możesz mieć totalny, chyba że, wiesz, chyba że to jest odpowiednia jakby rzeź dla tej postaci, w sensie jest postacią komediową, tak? Sorry, ale to jest tak jak miałeś drużynę, a nikt z nas nie jest weteranem Wietnamu, wyszkolonym w US Marine Corps i tak dalej, ale każdy na przerwie w w szkole się utożsamiał. Ja jestem tak. Buśka, ty jesteś BA, ty jesteś Hannibal, ty jesteś Mardok, tak? No. Z każdym a każdym z nich można się było utożsamiać. A propos takiego slapstickowego, że mówi, że mu wypada pistolet. Była tam taka jedna scena właśnie w odcinku, o którym mówisz. Z, z, że z nie mógł wyciągnąć chyba, nie? Nie, nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że było takiego trochę takiego. Realizmu, nie? nie? Lola, takiego laugh out loud po prostu, nie? że. Wspina się po tym krążowniku dżawów, w końcu wskakuje a, na górę. Okay, a tu, skakuje tu na górę stado. A tam stado po prostu w niego, tiu, I spada, spada, spada. paraliż, I to jest moment, w którym po prostu oglądasz ten serial, ten odcinek, i po prostu ja rżałem, po prostu ze śmiechu. Nie? Po prostu to jest tak, zajebis, tak, zajebista tak, scena. Tak. Jest. Dlaczego się spodziewa? To Cała, cała scena, jaką tam się wdrapuje na ten. ten po, z garnki, na I nie, dosyć dużo, jak ten Gwiezdny wojny, gdzie ta. Znaczy, w starej trilogii ta przemoc była, bo odcina nie kończyn, byli ci tacy tą truperzy z popalonymi tymi zbrojami. Później to tak się bardziej ugłaskało, bo cięcie robotów, bo nie można pokazywać jak nie, wiesz, tak. jakichś obcych. Dlatego, nie, bryzga, fed ona... czy ta konfederacja niezależnych systemów, wojna klonów używała droidów. No właśnie. Yy, A no druga natomiast... strona używała klonów w hełmach, żeby nie było widać twarzy. No. I wiesz nie, nie. co, i z powrotem to wraca, że ci abowie, których dezintegruje z tej strzelby, się zamieniają w pyłek. No, w przedostatnim odcinku, przed ostatnim odcinku no. jedna z głównych postaci, którą gra Nick Nolty no. po prostu ginie. Nie ma, nie ma akurat pokazanego samego zgonu. tak? Tylko ale już leży pokazane po wiadomo. Jakoś, no, wiadomo, że nie żyje. No. tak? No. Ogólnie jest to serial, którego nie oczekiwaliśmy i nie spodziewaliśmy się tak naprawdę, poza no, oczywiście plotkami, ale jest to serial, który po prostu... I z tym, czym chciałbym, żeby Gwiezno wojny były właśnie cały czas. Co, ten serial jest trochę tym, czym wydaje mi się, że do pewnego stopnia może być yy, Warhammer The Old World. Czyli fani, których zantagonizowaliśmy, ej, chodźcie jednak, patrz, mamy coś fajnego. Mhm. I, fajnie, I fajnie, i fajnie. Bo ja, ja na przykład trochę, trochę żałuję, że daję się ponieść fali krytyki yy, temu najnowszemu odcinkowi yy, Gwiezdna Wojna, dziewiątemu yy, epizodowi. Bo na niego nie pójdę i nie mam ochoty w ogóle na niego iść. Ale nie idziesz dla niego, nie dlatego, że on jest słaby, tylko idziesz dlatego, że poprzedni był tak po prostu nie. makabrycznie zły. Nie, mi, nie ostatni był, przedostatni był The Last mhm. Tak. Mi się go fajnie oglądało. Sorry, mi się go fajnie oglądało, ale mówię, ja znowu nie mam tego, tej, tej głębi mhm. zrozumienia świata i dla mnie po prostu to jest... Ja te filmy traktuję jako fajne, wiesz, fajny w kinie. Movies, no. Fajny wieczór nie. Dlatego na przykład ostatnio obejrzałem film... Y nie pamiętam, teraz szóstka, coś tam, Zniszczenie Dangerous Six. six to z tym, z yy... Reynoldsem. Tak, no tak, ja myślałem w ogóle, że to jest serial, nie? A? I oglądam to mówię, co tak, dwugodzinny serial? Mówię, no dobra, może jakiś pilot, nie? Bo po prostu wszystko miało pos pos posmak serialu. Postacie są po prostu pokazywane na początku, jesieniu, jak to jest postacią, więc mamy pilot, nie? I oglądałem to i nagle słucham, tak, bo, dlaczego ty mówię? Bo to jest taka analogia do dziewiątego epizodu. Gdybym poczytał opinię na internecie, na Netflixie o tym serialu, pewnie bym go nie obejrzał. Bo ludzie jadą po tym, po, filmie. Po, tym serialu, sorry, po tym filmie, że jest głupi, płytki nic się tam nie dzieje. Ja no, tak od to oglądam, zajebiście się ubawiłem na tym filmie. Zajebiste ale efekty. Ale ale to... Poczekaj, zajebiste, wizualnie zajebiste. Dotykasz szerszego zjawiska w tym momencie. Tak, ale widzisz, bo, że mi nie zależy na tym, żeby film był spójny w czymś tam. Ja po prostu ja idę na film, żeby się dobrze bawić. Wrócę, wrócę na chwilę do Mandalorianina, co mnie zdziwiło. W obecnym, w obecnym jakby. Masie klimacie i w tym, w jaki sposób... Znaczy, nie będę tutaj mówił o jakichś politycznych rzeczach. Po prostu chodzi nie. o to, że w obecny sposób, w jaki kręci się seriale, to masz tak, że masz story arc, który ciągnie się albo sezon, albo ciągnie się w nieskończoność. Natomiast Mandalorianin jest takim bardziej serialem starego typu. Coś jak Star Trek stary. Drużyna, Stargate. Tak, że masz, masz, hmm. jakiś, masz jakiś taki arc, w sensie Baby Yoda. To, sezon, to, jest, to jest coś, co ciągnie historię do przodu. Po co on jest? Dlaczego? Imperium Głowca i tak dalej. Ale tak naprawdę każdy serial, każdy odcinek możesz sobie obejrzeć z grubsza, jako taki pojedynczy tak, archiwum. archiwum miałeś stary, miałeś tak, odcinki dokładnie. Monster dokładnie. of the Week, tak zwane, tak. i miałeś the main story arc tak, z tak, kosmitami. Tak. I, I nawet i... tych Monster of the Week mogły być jakieś takie tak, pojedyncze tak, tak, tak, akcenty mm. z tego głównego wątku, ale były Żebyś oddzielne nie zapomniał odcinki. że to się w tle Dokładnie, cały czas. ale były główne odcinki, które popychały wyraźnie do przodu. do przodu ten główny wątek z kosmitami, czarną smołą, I... w uszach i tak dalej. Wiesz, i to mnie zdziwiło, że obecnie się te seriale od kilku lat kręci inaczej, a tu jest jakby powrót do tego starego sposobu robienia. Że wiemy, że tak. w przyszłym sezonie będziemy mieli znowu, będziemy mieli Baby Yoda, mamy z, w, ósmym, w ósmym, ósmym, czy siódmym już, pokazanego nowego czarnego charaktera? siódmy, siódmy. siódmy. siódmy. Na sam koniec, Na koniec, sam koniec się... Bardzo Ju... epickie lądowanie Tie Fighterem zmodyfikowanym. Mamy, mamy właśnie pokazane już następne zalążki tego, co będzie następnym. Mm. Mamy potencjalny spoiler y, Boba Fetta. Potencjalnie? Być może. Zobaczymy, być może nie wiadomo, zobaczymy. Cieka znaczy spekulacja. Z filmu. Cieszy, cieszy mnie to, że na pewno ktoś z filmów. Sary, kto by się z tych filmów nie pojawił, to może być koleś Wilrow Hood, który w mieście w chmurach w Imperium kontratakuje, przez 3 sekundy biegnie z tyłu ekranu z maszyną do robienia lodów. Niech on się pojawi, ja będę kurwa zadowolony. <głos> no, rekwizyt, był, mówiąc, rekwizyt był z maszyny. Tak, darbiejowa. taka maszyna do kręcenia lodów. To był rekwizyt, że koleś jak ewakuujemy Nie. miasto w chmurach, bo Imperium Nie. atakuje, to koleś biegnie z tyłu i ma maszynkę do kręcenia w, lodów. W, epizodzie w pierwszym... Rebel Legionie jest 50 kostiumów. W sensie zrobili Willow, tak. bo to jest pomarańczowy kombinezon pilota rebelianckiego, buty standardowe, czarne oficerki plus to. I wąs. I jest... są też plaski, które mają ten Ale wiesz, i co są, są na przykład ten, w epizodzie pierwszym jak Anakin ma ten swój warsztat, to nie pamiętam, czy wiszą rakietki do, do tego, wisi dosłownie rakietka do, do tego, jak to się nazywa, Skłosza czy czegoś takiego, tylko psiknięta na, na srebrno z jakimś dodatkiem, że to niby jest jakieś narzędzie. Ale, stary, wiesz, jak, z czego była rękojeść miecza Anakinaska karata z czwartej części? DOSa. Nie. Y jak miałeś stare aparaty, te, co, wiesz, fotograf sobie zasłonką głowę przykrywał mhm. i trzymał lampę. Aha. To to jest handl do lampy. Na to się Aha. nakładało to. To ja okrągłe i ten taki wybrzek. No. To ja wam więcej powiem. W tej jednej z tych książek, które mam, to są właśnie też chyba de Agostini czy czek, nie, BK jakieś, jest napisane, jest pokazane z bliska. I ja to też ja to zauważyłem oglądając serial. Że komunikator, którym się Obi-Wan posługuje w pewnym momencie, to jest źletka Wenus. E, Quagon w swoim rocznym filmie. Tak, to tak. jest Wilkinson coś tam. Wilkinson coś tam, tak, coś tam że... jakiś blade. No. E, e, to nie ma części zamiennych do naszego statku. Co tam tak, tak, no to... i to jest po prostu przyknięte na jakieś kolory z, tak. z, z, z, Jak to się mówi? Waloryz, waloryzowana. Czyli założony. Dokłada się tak zwany griblis. Griblis to są takie małe detale, tak, tak. jak masz na przykład boki Sokoła mileniu, które wyglądają jak coś technicznego, jakieś rury, panele, coś pudełko, A to jest albo stara płytka salonu, albo whatever, tak? I przyknięte jednym kolorem. A to, to nie są. było jakieś w starym Star Treku, że mieli też jakiś skaner czy coś i to była ta stara maszynka do golenia, ta taka z półokrągłym, tym takim, tym, no, na ostrza? Wiele, że jest możliwe. Tak, nie. Ja na przykład tak zacząłem program o, o tym, jak kręcili mroczne widmo, że jest takie ujęcie, że oni tymi speederami, tak to tak się nazywało, przylatują i są, i są te... Ym... Wyścigi na Tatooine, tak? Tak, mhm. tak i, mhm. i, i są te trybuny. I no. oglądam, jak, jak zrobili trybuny, nie? bo one były prawdziwe, to no, nie było CGI Ale nie, nie cała wysokość, tylko tam powiedzmy trzy poziomy. No to w, w no. ujęciu nie w którym mm -hmm. ujęciu, że było to istotne, to, to były patyczki do uszu, po prostu pomalowane na różne kolory, wciskali i powkładali te patyczki do uszu. Widownie. Ale tu ten... przy takim ujęciu ziu, jak się zatrzyma, któraś tam klatka, gdzieś tam ktoś analizował, że któraś klatka jest w pewnym momencie pełna klatka, że nie jest rozmazana mm -hmm. i widzisz ewidentnie patyczki do uszu, z, chyba nawet tak. z białymi tymi słupkami I, to... I zawsze każdy efekt praktyczny będzie Ci naturalnie wyglądał niż na jak najlepszy komplek. To, to w tym, w, w obcym w drugiej części, w obcy decydującym starcie, jak y, robili te mm, karabiny, pulse rifle mm. to był Thompson z II wojny światowej, z prostym magazynkiem obłożony po prostu jakimś szajsem, Proste a za granatnik robiła lufa od y, tej strzelby z PAS-12, mm. jak w parku jurajskim miał ten mm -hmm. ten, co się raptorami zajmował, typek podciągnięta od dołu i do tego stopnia było to tak zrobione, że y, jak masz ASG i masz Thompsony, te drugowojenne. To jakaś firma wypuścił upgrade pack, że mm. możesz go obudować, i to wygląda jak Purse Rifle z obcego. Zachowany bo, bo jest, jest, ca jest eee. cały karabin, tylko że dodajesz mu szajs. Mm. A wiesz dlaczego wybrali Thompsona? Mm. Y bo testowali różną broń i jak wywalałeś cały magazynek ślepaków, to Muzzle Flash naj najlepiej wyglądał, bo był taki najbardziej wierny. Sary, to e, karabin rebelianski A295, znaczy A280 no. i A295, które były używane no. w bitwie o Hot i w bitwie o Endor przez komandosów. To jest obudowany AR15, czyli cywilna no. wersja M16. Y I masz y, kolej w Stanach produkuje żywiczne kity, że możesz sobie do ASG kupić M16 no. i co przerabiać, żeby ci wyszedł no, rebelianski blaster. Ten yes. Smart Gun, Smart Gun ten co Vasquez miała, mm. to jest y to jest MG42, ten niemiecki, mm -hmm. piła Hitlera, tak. z dodaną rączką od mm -hmm. motocykla, Yamaha czy czegoś takiego i Steadicamem, tym co wiesz, żeby Ci się kamera nie U uchwyt, uh -huh. uchwyt do Teddykamu i ten, też obudowany jakimś szajsem. No tak się Czyli co, ogólnie y Mandaloriani na plus. Tak. Y Jak byś y tak ocenić na 10? Ile byś mu dał? 7? 8. Ja też tak stawiam na 8, 7, ja, ja, 8 ja ponieważ tym tym mnie nie interesują różne smaczki, które tam się nie zgadzały. 8, 9. Dla mnie jest to naprawdę serial trafił, uwielbiam, ja, ja, ja myślę, czego moja żona nie lubi, ja uwielbiam seriale, które mają klimat i w których nic się nie dzieje. Były odcinki, w których nic się kurwa nie dzieje po prostu. Co Co się nic tak, nie dzieje, chy a to tak. się dobrze bawisz. Ulubiony odcinek hmm? na statku więziennym Nowej Republiki. Y w ten co się rozwala, to co, co ma bandę i banda nagle się okazuje że tak. bo mają odbić Zajubiste. twileka i nagle go wpychają Zajubiste. do celi i tak. w tym momencie się robi troszkę taki troszkę alien bo on idzie tak, bo i wszystkich tak. ich trochę, trochę, trochę gagów różnych śmiesznych też, jak też. koleś pada, ucina mu głowa, koleś wstaje i coś tam zjada głową drzwi, czy znaczy, to popala, wiesz, bo tam. to, jest, to jest, y, ta rasa się nazywa Devaronianin i to był w kantynie w czwartej części wiedzy hmm. wojen y, na takiej zasadzie że mieli strój. Diabła z jakiegoś filmu wiesz, niskobudżetowego, po prostu brali kolesia w strój Diabła i tak powstał kosmita jeden i to jest przedstawicie tej samej rasy tak z tymi rogami. Gra go Clancy Brown, aktor dosyć znany w nerdowskich <gry> środowiskach, bo każdy nerdowski serial, jaki mógł być Star Trek, Stargate, wszystko zaliczył. Poza tym jest voice aktorem, ma bardzo niski głos, charakterystyczny. Kurgan z Nieśmiertelnego, jeśli też, nie pamiętacie. Tak? Więc yy, on gra tego na, No i on powinien być taki trochę nie do zajebania, że nawet drzwi, nie, no dobrze, dobrze, jak to... drzwi się na nim zamkną, tko to, to po prostu nie? boli go głowa. Tylko fajnie, bo to wiesz, wyglądał tu tego na pieprza, coś tam, coś mu robi. Coś, wiesz, nagle się odwraca, nagle zanim nim wstaje koleś. Nie? i to był tak Ale wiesz, moment... ale masz znowu ten kodeks moralny Mandalorianina hmm. w działaniu. Nie zabił ich, hmm. wtrącił ich do celi. Tak, po tak, prostu. tak. Znaczy, wiesz, I końcówka tego odcinka, hmm. gdzie przylatuje z powrotem do tego starego znajomego, który dał mu zlecenie. Hmm. Inkasuje i odlatuje, i zostawia tracker mhm. hiperprzestrzenny. Oni się zabijają. Wlatują po pierwsze. Wlatują trzy X-Wingi klasyczne, nie X-Wingi z nowej trylogii, tylko X-Wingi klasyczne. Mhm. Piloci mają kombinezony mieszane, mają elementy tych nowszych i elementy starej mhm. trylogii. I tak, pilot pierwszy, który mówi, to jest Dave Filoni, czyli twórca Clone Warsów, Rebelsów i tak dalej i współshowrunner chyba, albo przynajmniej reżyser którychś odcinków Mandalorianina. Druga pilotka to jest pani, której godności w tym momencie nie pamiętam, ale to jest producentka tego serialu, też z Filmu. I trzeci, ten pan czarnoskóry, to nie pamiętam chyba jest, to ma być powiązanie z jednym pilotem czarnoskórym z powrotu Jedi, który brał udział w Bitwie nad Endorem. No to jest jego prawnuk, Nie, to Nie, to ma być on stary, bo to jest 5 lat po bitwie nad Więc to jest... Z tego co pamiętam, to ma być ta sama postać. Fajnie, fajne, bardzo fajne. No. Ogólnie oceniam bardzo pozytywny serial. Tak. Jeśli ktokolwiek, nawet jeśli nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen, a lubicie Westerny, lubicie yy, seria no seria seriale Science o, Fiction, jak lubicie? O no. jakiejś postaci, to, to jest warto wykupić sobie od Netflixa na 8 odcinków lub też ściągnąć sobie z tam z mniej oficjalnych źródeł. Kolejnym serialem, jaki był, pojawił się w grudniu, 20 grudnia chyba, tak? Pojawił się na, na internetach. To jest serial Wiedźmin od Netflixa z Henrym Cavill'em. Henrym Kawilem jako Wiedźminem. Jest to serial. Geraltem. Geraltem, tak. Jest to serial, który przychodzi jako drugi. Jako, jako druga produkcja o, o, około Wiedźmińska, ponieważ pierwszy, jaki się pojawił w grudniu, to był 17. a nie 30 listopada, pojawił się Azur's Legacy, czy jakoś nam się to nazywało? Dziedzictwo Alzura. Dziedzictwo Alzura... Y... Polski film fanowski. Mhm. Y, zamachowskim film, chyba, nie? Zamachowskim jako jaskrem, tak. Mhm. Który bardzo tam... Są no więc jest to trzecia produkcja, ponieważ był film i serial z 2000 roku, albo 2001. No fi film, Ale no, mówi, drugi nie w, w, nie tym, w, w tym... Film, film był po prostu pochlastanym serialem. Tak, tak, tak. Tak, tak. często e... się robi z polskimi produkcjami. Ktoś ostatnio podał nawet, że budżet tego polskiego serialu, bo teraz tego Netflixowego serialu to jest tam, nie 40-50 milionów dolarów, bardzo mhm. coś A budżet polskiego serialu to był... Coś około 20 milionów złotych chyba, czyli nie, nie aż tak radykalnie mniej jakby nam się wydawało, natomiast jest... z racji tego, że robili to Polacy, no to wielu, dolarów, wielu tak. musiało się nachapać po drodze, pewnie, tak. Bo, tak. bo koszty produkcyjne też masz tu niższe, tak? to było tutaj kręcone. Wielu musiało się nachapać, zanim to trafiło na faktyczną produkcję serialu i dlatego CGI było takie, jakie było i scenografie były, jakie były. Scenografie ja to był, się... wiesz... Yy... Stare zamki... W... Stare zamki w Zamościu, gdzie, gdzie pan Kustosz nie pozwolił pobrudzić nie, ścian. Nie, nie w Zamościu, ale... A wiesz, że co chodzi, nie? Tak. Ja, no tutaj też jest zamek czarno... Czerno... Jak się nazywa? Jest to zamek Ogrodzieniec. Ogrodzieniec w miejscowości pod Podzamcze koło, koło Ogrodzieńca jest to zamek na szlaku Orli w którym byłem, polecam i już odnotowują już w tym momencie bardzo duży wzrost. wzrost turystów z zagranicy. I on odgrywa twierdzę na soden. Tak, która soden. jest zresztą fantastycznie zrobiona, bo widziałem ujęcia przed CGI mm -hmm. i po CGI, że jest całe tło, jest wycięte i zrobiona jest faktycznie tak. ta, ta, ta, ta, ta okolica, która powinna być fabularna. Ale... Przejdźmy troszeczkę do serialu, jeśli będziemy spojować, to sorry, ale serial się już skończył, a się ogląda serial na a nie się. Poza tym książka od 40 lat jest dostępna. To jest, więc ma... A serial był bardzo wierny książce. Tak. I teraz, powiedzieć. panowie, jak oceniacie serial? 9 na 10 dla mnie. 9 /10? Może na starość już noszę różowe okulary, ale naprawdę mega mi się podobał. Mhm. Z, jak mam cyferkę dać, to też dałbym koło siódemki. Mam parę zastrzeżeń, ale ogólnie podoba mi się, nie? Też, też mam Wielu zastrzeżenia, ale te zastrzeżenia mieszczą się w jednym punkciku. Aha. Nie, ja mam główne moje zastrzeżenie, to jest takie, że serial powinien nazywać się JNFR. Nie, nie Wiedźmi. Znaczy, no, byłoby to nie marketingowe, mm -hmm. ale y, po prostu scenarzysta jest bardziej zainteresowany eksplorowaniem postaci Yennefer niż postaci bo dużo Geralta. Było dużo było Yennefer. Wiesz, nie przeszkadza ale... mi to w żaden sposób, nie przeszkadza e... mi to w żaden sposób, bo y, tak naprawdę jej backstory, to są, to jest kilka zdań gdzieś tam, znaczy jej backstory musisz sobie w książek ułożyć sam z tego, mm. co ona tam pokątnie mówi, bo ona jako już mega wylaszczona, super potężna czarodziejka Niechętnie, niechętnie otwiera się. Właśnie, Sary, coś co przechodzi w książkach, może w serialu. Ja rozumiem, dlaczego taki zabieg zrobili, że masz postać wprowadzoną, która już jest przekoksem, taka trochę rej, mi się wydaje. A tutaj masz mimo wszystko na podstawie dosłownie wiem, dwóch akapitów, które gdzieś tam dalej są. Są takie wzmianki już w sadze, że, tak. że była zdeformowana jako dziecko, że została sprzedana. Tylko ona coś chyba miała z nogami, a nie z tym. Ale to mniejsza to. Wydaje mi się, że mówiła te, mówi, było też w opisie, że miała, miała tą zajęczą wargę nie, chyba. Nie, nie, miała dziwną wargę po prostu. miała. Tak, i wargę. że nawet po przemianach, jak już była piękną czarodziejką, to jeszcze akcent troszeczkę tego było widać. Stąd to wiem, żeby nie było, bo znowu jestem casualem, jeśli chodzi o Wiedźmina. Stąd to wiem, że koleś zrobił na YouTubie Polak jakiś... Yy... Porównanie jak wyglądały postaci w książkach w grze i w, w serialu, i cytował paragrafy, paragrafy? Akapity. Akapity. Akapity. Eee, z książki, i właśnie było fragment o tym, że ma coś nie zajączą wargę, ale że ma coś z wargą, zdeformowaną wargę, mm -hmm. zdeformowaną dolną wargę. No to sobie, wiesz interpretuj sobie to jak chcesz. Tutaj fajnie wybrnęli dosyć łatwo, bez CGI, bez jakichś makijażu mm. wystarczyło, żeby jej po prostu, no, wiesz, botoksu trochę wstrzyknęli. Tak na jak Marlon Brando w Ojcu Chrzestnym miał specjalne wstawki tutaj, żeby on no, kształt do twarzy. E, czyli 9 na 10, 7 na 10. Ja muszę ocenić ten serial też jakoś 7 na 10, 8 na 8 mm. 8 na 10, jeśli miałbym gdzieś się wstrzelać. E, główne Zastrzeżenia. Zanim przejdziemy do jedynego zastrzeżenia, które ma szwagier, to dla mnie, ja wiedziałem, co się dzieje w serialu, to jest dla mnie zastrzeżenie, które zawsze, jak z się rozmawia, to przewija się. Chwilami, jak oglądałem z małżonką, małżonka jako totalnie stosunek miała ambiwalentne do tego, po prostu nogową. No ja to samo, musiałem jej mówić, co się dzieje. Obejrzymy, obejrzymy serial i on oglądała i były momenty, że siedziała i tak... Dlaczego ona tutaj jest? I musiałem tłumaczyć, Okej, okay, dobra. To mówię. jest retrospekcja. Znaczy, tak. musiałem... znaczy, mamy trzy musiałem... linie czasowe, które biegną sobie niezależnie Mojej, od siebie. Dokładnie. Trochę, Mojej tak? po prostu musiałem mówić od czasu do czasu, to jest retrospekcja. A, okej. Okay. to tak. jest retrospekcja. Musiałem jej po prostu poinformować, ją, że teraz jesteśmy wcześniej. I Najgorsze. W tym... Już było Okej. Okay. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I to jest jedyne takie zastrzeżenie, które mam. Uważam, że em, aktorsko można by było troszeczkę zrobić to trochę lepiej. Nie mówię o Yennefer, nie mówię o, o... o Geralcie. Nie mówię o jaskrzakach, aczkolwiek. I po spoda, bo mi się, zdobył moje serce jaskier. Fajny jest. Naprawdę. Natomiast nie chociażby że... chwilami był trochę za bardzo meta, ale ogólnie okej. Okay. Trochę był za bardzo infantylny, moim zdaniem. Ktoś ale mi... on taki jest w książkach. No ale jest, ale. Okej, okay. jedna rzecz, którą mi ktoś za... zwrócił uwagę, że on w książkach, potwierdź albo zaprzecz, bo nie, ja nie, nie, nie pamiętam tego aż tak dobrze, że on w książkach jednak jest kolesiem, który e, po, oczytanym kolesiem, jest, jest szlachcicem, jest głową, a tak, jest szlachcicem, a czubokim, tak, jest kolesiem, który daje wykłady na różnych uniwersytetach, gdzieś tam jeździ, coś robi, udziela się naukowo. Bo on jest, wiesz co, on a już czeka, czeka. w książce jest popularnym artystą. Poza tym jest szpiegiem. Ale, ale, jest tutaj bardzo infantylny, po prostu, bardzo infantylny. I to nie jest taka infantylność, że jest zabawny od czasu do czasu, ale potrafi być poważny, a on, tak naprawdę w, se, w tym serialu miał tylko jeden moment, kiedy którym był poważny, i też go z pierwszym dowcipem. W Ale sorry, jak przeczytasz opowiadania, on w opowiadaniach jest właśnie comic relief. Jest. Dopiero w sadze dostaje okay. jakąś głębię. No dobra, bo to było na Ta, bo To było to, co mieliśmy, tak, to było, to było tak, opowiadanie. Tak, tak. I zgodzę się, bo moim zdaniem, to dlaczego oceniam go aż tak wysoko, że jest fajnie zrobione, bo okej, okay, na temat INF mamy bardzo dużo, bardzo dużo jest czasu poświęconego i a Geralt, o Geraltcie, naprawdę nie wiemy nic, poza jednym snem w jego tam, jak w W drugim sezonie, jeżeli to będzie szło zgodnie z krwią elfów, to będziesz miał od razu na początku Care Moren i Wesemira, Eskela, Lamberta Coena i, i backstory W tak. postaci Marka Tak, tak, tak. Ta, ta, ta, ta. Już jest na, nagabywany do tego ale, przez fanów. Ale, ale bardzo mi się podobało to, że właśnie są wszystkie te wątki, tak one są poszatkowane trochę i jest tak trochę mishmash ale... Osoba taka, mówię tak z perspektywy mojej żony, która nie wie nic o Wiedźminie. Poza tym, że mój mąż gra w grę mm -hmm. <laughs> I, i ma książki nad głową w sypialni. To że po prostu, okej, okay, wie teraz, skąd się wzięła NFR. Wie, że jest Tris Marigold. Wie, że jest Geralt, Wie, kim jest Siri, wie, skąd się wzięła, wie kim jest Myszowur i tak dalej, tak dalej zna te postacie. I ma tak czy takie krótkie ujęcia, skąd się wzięły, co one znaczą. Że Gerald z Myszoworem są przyjaciółmi do, do pewnego stopnia jakiegoś tam. E... No ten, jak przecież bija na imprezę w Sinze, to. Gerald z Rivi, mój I... stary druhu! No. E, kim jest Jaskier i tak dalej, i to wszystko. I, i wiesz, kim jest Trzykawki e, z Rikanki, kim jest. E, no tam jest Jarpen Zegrin, jest akurat tutaj, mm -hmm. nie, nie tak. ten drugi. E... Nie, no bo nie jest później dopiero. No, do tak, parę, to, jest tu, był, tu był Jarpen w ogóle. Tak, tak. I wiesz, zna te postacie I to jest fajne. I to jest taki wiesz, pierwszy sezon, który powinien być to jest sezon pilotażowy dla mnie. Tak, stary, właśnie, bo o czym musimy pamiętać. Ja jako człowiek wykształcony na Star Treku i na Sargejcie na wielu innych serialach, <grym> chciałbym wam taką mądrość przekazać, którą ja nie wymyśliłem, tylko zostałem jej nauczony. Zawsze pierwszy sezon będzie miał problemy wieku dziecięcego, jakieś. <grym> mniejsze, większe, różne. Tak? Serial przy dobrych wiatrach zaczyna być zajebisty w drugim sezonie, a najczęściej około trzeciego, czwartego. <grym> I więc moim zdaniem super produkcja yy, i uwaga herezja będzie. Oglądają z polskim dubbingiem mm -hmm. i polecam z polskim dubbingiem. No ja właśnie drugie, drugą rundę chcę zrobić z polskim dubbingiem. A ja, ja, ja drugą, drugą rundę chcę ja zrobię z angielskim, bo oglądałem, tak dla dobra mojej żony. W angielskim jaskier jest jaskier. Up, po prostu jaskier. jaskier. jaskier. Jaskier. Jaskier. Oh, okej. Okay. Co brzmi trochę, trochę mnie wybijało, bo wiesz, A tak pol, polską, nie, ale wiesz co, pols, tak bardzo polsko no ale... brzmiące słowa i wiesz, i ale Kawhi, Kawhi je bardzo tak, wiesz, dokładnie wypowiadał tak, jak potrzeba. dobrze, poszedł. dobrze je mówił. Ale no, takim... Dlatego mówię, że ale mówisz, nie było, tak dobrze, żeby to tak... Nie było, John Malkowicz mówił Madir Fakier. Ale mówi Jaskier czy Jaskier? Jaskier. Jaskier. No, jak, no takie jak, nie wieś, R brytyjskie, mm, tak? Szła to się nazywa, tak? Tak, szła, szła. Szła, to masz masz krótkie szła i długie szła, masz Father, mother, i na przykład I've got a purse for my nurse. To masz szła, to. Yy, no, to, to szła. Hmm. no to jest jaskie. To jest to krótkie. Możesz mieć y, ry, retroflexive artyst. Czy to jest przetom... na przykład bartender? To jest. tak można mieć koszmary z fonetyki? No. <laughs> Flashbacki z fonetyki. Uh, więc. Z perspektywy mojej żony, oglądaliśmy po polsku i stwierdzam, że rewelacyjnie zrobiony dubbing. Po no, weźmy sobie... pod uwagę, że człowiek, który grał Wiedźmina w starym serialu, Żebrowski, A, żebrowski podkłada głos tutaj Geraltowi. podkładał w, w grze. w grze. W grze. W grze. Tak. I właśnie mam wrażenie, że kawił się bardzo na, nie Rozenku oczywiście, ale na tym aktorze, co w grze robił. No robił. No, ale po angielsku robił. A, okay, okay, okay. No, nie podejrzewam, że Henry Cavill jest no, no, no, no, nie, nie, nie miał... tak, ale Henry Cavill przede wszystkim jest nerdem i graczem, tak? Tak. który opowiadał, że kiedyś nie poszedł na audition do jakiejś super ważnej roli, bo grał całą noc w WoWa i zaspał po prostu. Tak? Więc koleś jest y, graczem WoWa, grał też w Wiedźminy, w, w ogóle ubóstwia trzecią część mówi, że gra czasów i tak dalej. I przez to, że grał w gry, ileś lat temu hmm. wszedł w książki. I te książki mu się spodobały, Sapkowskiego. I on aktywnie tam co ileś dni dzwonił do swojej agentki, żeby ona nagabywała tak, tak, Netflixa, tak. że on jest chętny zagrać Wiedźmina. Tak? Także koleś aktywnie no, już, szukał tej już te rolę, miał no. trochę siły przebicia po No Supermanie, po byciu supermanem. I w Mission Impossible. To, tak. Jeśli, tak Jeśli ten aktor przypomina się, że chciałby zagrać i pasuje jeszcze, to, to bierzesz go po prostu. No, raczej. Znaczy A. jedyne, co pod uwagę, to ile będzie chciał kasy, bo może. No nie, no zaporowo zawołać, tak. Wiesz co, ja myślę, że jeżeli to jest dla niego passion project, to je, byłby w stanie zejść z ze sceny. Zejść tak. na tę scenę, no. I ważna rzecz, fajny wywiad jest, jak na YouTubie poszukacie, że no, dziennikarzyna, taki typowy, no, nowoczesny, progresywny dziennikarzyna, że no, adaptujecie znaną intellectual property. No i w dzisiejszych czasach, tak jak widzimy na przykład po przykładzie Star Wars, często jest tak zwany toksyczny fandom, że nie, nie zrobisz tego, co się ludziom podoba, wszystkim i niektórzy są bardzo to głośni to na ten pytanie. temat i to jest toksyczny fandom, bo to jest, to jest coś, co media cisną, a media w sumie bardziej są toksyczne niż ten fandom Niczą rzekomy. Fandom. Ale z tego wybrnął bardzo ładnie, bo powiedział, że e, rozumiem o czym mówisz, o jakim zjawisku, ale nie uważam tego za toksyczne, uważam to za pasznet, tak? czyli mm. pełne pasji, że ludzie mają pełne prawo mieć pasję co do, do czegoś, czego są fanami mm. i na przykład spędzili z tym lata swojego życia. Jeżeli masz prawo to... zjechać ostatni odcinek Gwiezdnych Wojen, bo masz inne wyobrażenie po prostu tego. Natomiast Dokładnie, dopóki no. nie doksujesz osób i nie wrzucasz im bomb do skrzynki na listy, to jest to passion, tak? Po prostu mm. masz im na wyobrażony Mówiąc, tak zwani, jeszcze tylko szybko o mm. Star Wars, Ray Lows, czyli ludzie, którzy od The Force Awakens mm. w sumie shipowali. Mm. Shipping y to jest dla, dla nie, nie, osób nie w, nie w temacie, to jest jak y robisz fikcyjny związek dwóch postaci obojętnie. Na kieszyci. przykład są ludzie, którzy shipowali, nie wiem, Kerka ze Spokiem, że to jest gay couple, tak? A tutaj są ludzie, którzy shipowali związek Ray i Kylo ben Ren. Solo, czyli Kylo Ren'a, tak? No, i poniekąd dostali to, czego chcieli w Rise of Skywalker, bo jest pocałunek. On oddaje swoją life force, żeby ona żyła i pomaga jej w ogóle i tak dalej. Wschodzi na, na jasną stronę z powrotem. No i Raylows. Widziałem wideo na YouTubie, gdzie kolej z Twittera wyciągał czy z Reddita jakieś wypowiedzi tych Raylows, hmm. że no, strygerowali się bardzo, bo Kylog zginął hmm. na koniec. Ja to I to strygerowali się do takiego stopnia, że gdzie Abram mieszka. Ja go znajdę i ja go zabiję. Jaki jest jego adres. I to już jest chore. Tak. Mieli mać kapony. Tak. I to już jest chore. Tak. Bo tak. rozumiem, że Ci się to nie podoba. Masz prawo do swojej opinii. Natomiast e, shut up and go away. Po tak. prostu, nie? Tak, tak. Si nie Więc... w domu. Wróć do piwnicy rodziców. I... Także tak. No. Wiedźmin. A, więc tutaj bardzo fajnie się, jak Henry zachował, Cavill się zachował, nie, właśnie opisując to, że to nie są... Jeszcze jedna rzecz, jak na Facebooku znajdziecie sobie taki fanpage, krótka historia jednego zdjęcia, hmm. facet wrzuca zdjęcia z różnych momentów w historii hmm. i opisy do tego. Hmm. I jest właśnie zdjęcie, jak kręcą scenę w blawikę, czyli w pierwszym hmm. odcinku, jak kosi obstawę Renfri. I jest powiedziane o tym właśnie, że Cavill aktywnie zabiegał o tą rolę i tak dalej. I też, co w wywiadach mówił, że starał się jak najmniej korzystać z dublera mm -hmm. czy kaskadera. Samo. I na przykład cała ta scena, jakby pierwsza połowa siekanki w Blaviken mm -hmm. jest jednym ujęciem, to po pierwsze, mm -hmm. a po drugie to jest on. Mm -hmm. Nauczył się tej szermierki, całego tego tańca, tak choreografii. Jedna żeby rzecz, bo ja nagra... lubię właśnie takie może trochę shitpostowe rzeczy znajdywać, ale jest fajne zdjęcie, w którym jest pokazane bad CGI i w jednym ujęciu trzyma miecz za ostrze. Źle jest przycięte, dzieje. Tak? i wygląda, jakby się zamachiwał i trzyma miecz, po prostu zaostrzy, trzyma. Mhm. Ale po prostu gdzieś ktoś źle wkleił, czy coś w jednej klace się zrobiło, może, nie wiem. nie. Ale ktoś już to złapał i wie, że no, tak, o, widać, że nawet jego srebrna stal go nie rusza. <laughs> jak Jakbym miał jakieś zastrzeżenia, to tak jak mówiłem, że, że jest dużo o JNFR. Hmm. Yy, ale myślę, że jak już teraz po pierwszym sezonie mamy jej backstory mamy to z, głowę, z głowy. Sorry, będzie to będzie Ciri. Ciri będzie, bardziej... będzie główna. Tak, a tak, tak. od momentu, jak Ciri się odłączy, tak, to będziesz miał dwa równoległe, jeden to będzie wątek Ciri, hmm. a drugi to będzie wątek drużyny Geralta. Tak. Mhm. Geralt, Kahir. I LFR e... się też odłącza. Tak, tak, więc będziesz tak. miał trzy wątki. Ale dobra, wiesz co, jeżeli chodzi o, o całą historię i to, co mówiłeś z tym, że, że dla, dla, dla casualowego fana mogło być takie... Ja bym to przeedytował i podejrzewam, że będą jakieś fenowskie edyty tego serialu. Może bo chronologicznie? Ludzie, ja bym poleciał tak. Chronologicznie i y, jako Ark A bym puścił Geralta, Ciri i całą historię z Jerzem Zerenwaldu i tak dalej, po kolei i jako fabułę B bym puścił, jak ta czarodziejka z znajdu Arytusy znajduje I, i jak sorry. ona dochodzi do, do, dochodzi do bycia czarodziejką i potem te wątki się w pewnym momencie łączą, już można lecieć. Jedną rzecz, którą znaczy, Nie do końca się łączą, bo wtedy Geralt sobie podróżuje, a Ciri jeszcze jest w Cintrze. Tak, tak ale jakby można skończyć backfall i Ciri mm. -Geralta. nie sorry. Jak, dla mnie, jak dla mnie to jest bardzo zręcznie zrobione, bo showrunnerka mówiła tak samo jak w książkach zresztą, że główne postacie showrunnerka to są... również powiedziała, że drugi sezon będzie miał bardziej klerowną edycję, bo to okay. jest główny zarząd dla tego tak. serialu. Natomiast całkowicie pojawi. rozumiem, czemu zrobili, bo to są trzy główne postaci tak, tych książek. Tak? Tak, to, to, to. Jest, to się mówi saga o Wiedźminie, ale to nie jest tak, że jest Wiedźmin i potem, że to jest słońce Sam, i planety. Sam tak? Sakowski powiedział, że nazwę saga o Wiedźminie wzięło się dopiero później, opisał pisał a później, mm. które nagle Ej, to fajna saga ci się zrobiła z tego. No, nie, no bo się sago. później się zrobiło, wiesz, nie, bo bo bo... Dwa tomy opowiadań były, a potem dwa. już zrobił serię, którą nabrał. Serią książek, sagą. no to wtedy masz sagę. Tak, bo tak, zazwyczaj tak. się hmm. mówi, że są dwa tomy opowiadań i saga. I sezon Bush, który wydał później. Który tak mimo, że mówił, tam... że już nie wróci do tego. to jest jedno długie opowiadanie. Jedna mam. rzecz, którą. Chyba. Nie, tak, wiesz, co. Masz w sezonie Busz są chyba ze trzy historie, przy czym to jest jednak gdzie go, pi, gubi pi, miecz, pi, bo to pi, tylko raz pi, czytałem. Pi, pi, piuk ma pi, Piuk ma taką jedną książkę o Kroniki Jakuba Wędrowicza, że zazwyczaj to były tam, nie wiem, 6-7 przygód krótkich i w jednej części jest tak, że są dwie krótkie przygody i jedna, która zajmuje prawie całą resztę książki. Okay. Sezon Busch, jeżeli się nie mylę, bo też go czytałem raz, jak wyszedł, przeczytałem go, odłożyłem ja na tak samo. i tam też są chyba ze dwie przygody i później ta główna jakby przygoda. I jak to jest plik. Jedną rzecz, którą tak. moim zdaniem e, retrospektywnie mógłby zrobić Netflix, czy, nie wiem, tylko twórcy e, Wiedźmina mogliby zrobić, to podmienić, podmienić w jakiś sposób, na pewno można Netflixie pod, podmienić wiesz, filmy, wideo po prostu i rzecz, która by ułatwiła casualom. Podsumowanie to... pierwszego sezonu. Nie nie, nawet, nie, nie, nie, nie, nie. Bo nie, nie, takie mówię, jest o, zawsze robią. Cytra, rok. Jezus, nie, dajcie mi powiedzieć. <laughs> Pierwszy sezon, mówię o pierwszym sezonie, żeby podmienić pliki, trzeba jakoś to zrobić video magic, nie? E, mamy, w video Mamy Ostatnim odcinku jest bitwa o Sodem, mm -hmm. Tak I wszystkie te wydarzenia, jeśli to, to powtarzam po raz kolejny e, dla tych, którzy mnie już słuchają na, na Discordzie. Jeśli by wystar wystarczy, żeby napisali, tak jak jest w Star Warsach, 20 lat przed bitwą o Jawin, 30 lat przed bitwą o Jawin, mm -hmm. 150 lat przed bitwą o Jawin, jeśli by to było na, na początku każdego, zaczyna się odcinek, masz pierwszy wątek leci i dowiadujesz się, że ten wątek dzisiaj Geralta i Geralta jest 30 lat przed Bitwą o Sodden. Nie, bo wtedy miałbyś pytanie, no. co to jest kurwa Bitwa o Sodę. No dobrze, ale wystarczyło w pierwszym odcinku... Znaczy Bitwa o Sodden jest na sam koniec, więc można powiedzieć, że to wszystko prowadzi do niej, tak? że ileś lat... Ale... Jaki taki anchor pojętnie. Wystarczyłoby tak, tak. zrobić w pierwszym odcinku dwa, 3 ujęcia z bitwy o Sodem, napierdzielają bitwę o Sodem, napierdzielają się i tak dalej. jest, wiesz, fade out, a teraz wyjaśnijmy Wam, co to jest bitwa o Soden, tak? I skąd się wzięło, gdzieś, skąd się to postaciło. Nie wiem, jakimś mykiem z, y, narracyjnym to zrobić, żeby było wiadomo, że coś się dzieje, że to jest chronologia. No okej, okay, no może, może, może I dalej. nie mówię to... Właśnie, y, y, jeżeli mój, mogę się czegoś czepić tutaj, y, co mi przyszło do głowy, nie, nie pamiętam dokładnie, bo na koniec tam przybywają wojska, nie? Temeri, Redani ta, ta. i tak dalej. Na nie? sam koniec. Na sam koniec. Jak już wszystko Bo, bo w książkach kanonicznie były dwie bitwy o Soden. W pierwszej bitwie o Soden. Magogię... Y, Właśnie w pierwszej bitwie o Soden e, Nilfgaard wygrał i wdarł się do Północnych Królestw i troszkę tam zagrabił. Mm -hmm. Potem został wypchnięty, i w drugiej bitwie właśnie byli. Krasno ludzi, ludzie. Ogólnie takie i wielkie dalej. przymierze. I, kras, I czarodzieje. Może będzie to będzie, znaczy, może... Ale widzę, ale czarodzieje w tej drugiej brali udział. Aha. to nie wiem. Więc może, może, może muszę jeszcze raz powiedzieć, może była Ja myślę, pierwsze, Ja że... myślę, że tak jak będą ten serial może z drugi raz re rebootować za 10-20 lat, to się w końcu do doczekamy, kurwa, poprawnie zrobionego smoka. Ale czy znaczy, tak no, smoka? Smok... Kogut? Znaczy, złoty kogut? Inaczej, smok jak na, jak na dzisiejsze efekty mógł być lepszy. Stary, no, za... no... Nie, nie, może mnie rozpuściły smoki z Greotron, no ale... No, troszkę tak. Pewnie, pewnie tak, no, nie, ale, ale no, no złoty kogut, ogóle, no. Złog... ale słuchaj, no to jest jeden odcinek. No i zrobili złotego koguta. Ja się naprawdę... No, ale to bagińskie na tym pracować, więc nie mogę, wiesz, to jest... no, zrobił złotego koguta, no nie wiem, może design czepiasz był kostkowy, się, tak. no. Czekasz. Znaczy, znaczy, ja się, czepiasz się. podobał mi takie... się, ale mógł być lepszy, tak mm. Mógł być, no może być, mógłby mógł być epi wiesz, bardziej epicki, no. Znaczy nie, wiesz, nie chodzi o bardziej epicki, chodzi nawet o design tej kurze łapki i tak dalej, no. Nie, złoty kogut dla mnie złoty kogut. <laughs> no, znaczy, wiesz, przy, przynajmniej nie był wiwerną tak jak w Jotron, bo smoki w Jotron to są wiwerny. No. Smoki mają oddzielne łapy i oddzielne skrzydła, a tutaj miałeś połączone. Mm. Więc ogólnie bardzo Ale dobry tam serial tam były zrealizowane no, no tak no. ogólnie bardzo dobry serial i moim zdaniem jeśli nie oglądaliście Wiedźmina jeszcze to obejrzyjcie. a jeżeli nie macie I czy przeczytajcie y... książki przede wszystkim przeczytajcie książki y -y. Hmm. albo audiobooka chociaż, do malowania figurek hmm? a jeż... audiobooki są na Czekaj, audiobooki są na storytelu teraz. nie pamiętam, czy go czytamy, są na storytelu a jeżeli chcecie obejrzeć to za darmo, bo nie macie Netflixa są on... Obejrzycie, obejrzyjcie sobie alsorus Legacy, bo jest na YouTubie za darmoszkę, e, sami wrzucili e, i jest to dobrze zrealizowany fanowski film, do wielu rzeczy można się tam przyczepić, do bardzo wielu rzeczy można się przyczepić, do zbyt dużej ilości przekleństw, do kiepskiej walki, do... A to Pasikowski robił, czy... Nie, ale po prostu Lambert tam jest po prostu koleśem, który kurwa i pierdole i chędosz się rzuca co chwila i jest to po prostu trochę męczące. Mhm. Drogi jak I... my. I trochę jest... no tam to jest Wiedźmin Lambert, tak? Tam występuje? Tak, tak, tak. I jest... E... No... Obejrzałem to na zasadzie takiej, że przez... To jest tak, jak moje dziecko ogląda hor... bajki, których się boi. Przez zasłonięte oczy za... oglądałem i tym zasłoniętymi oczami po prostu dodaje trzy punkty na mojej ocenie, nie? Znaczy, że to jest, to film to, Czyli coś, i... coś cię wyjmuje jakby z fabuły, tak? Że jesteś, nagle czujesz, że jesteś poza tym i oceniasz to... Zamiast się wczuć w fabułę. Tak? Ja tak miałem na Rise of Skywalker. Były, Powiem, były momenty, tak. które mnie wyjmowały z tego filmu. Gdyby tak. on mówił hendosz się zamiast Pierdol się, mm -hmm. to, to, to bym to bardziej, to by przeszło mi bez echa, nie? Mm -hmm. Gdyby to było, bo, cię, bo cię, nie wiem, nie, nie wiem, jak się mówiło wtedy, zajebie, ale na przykład, bo cię zajumam w żyć, na przykład, nie? Mm -hmm. Coś w tym stylu. To by było, no sobie. Mm -hmm. A to jest, bo cię, bo cię zajebie w żyć, na przykład. coś w tym stylu, Pewnie nie ma tak, ale raczej mm -hmm. znaczy, by ci No okej, okay, tak? no. Po prostu nie pasuje mi to do klimatu. E, walki są straszne. A niby zeżgowe. A mu wulgaryzmy przeszkadzają. E, walki z, w porównaniu np. z Wiedźminem Netflixa, no to są oczywiście niebała Ziemia. I typowe tuszowanie kiepskiej choreografii, czyli bliskie i szyb mocno cięte ujęcia. Nienawidzę tego. No właśnie, no. I... może poświęćmy chwilę, że sceny walki w serialu Wiedźmin Netflixa są, są wpyte. Jest to, to Glaviken e, na, sali Blaviken. Tronowej, Blaviken. Blaviken, sorry. E, na sali tronowej, na sali tronowej, jak z walczy, i zgodnie z opisem właśnie, że tam był motyw, że y, Myszowur jakby swoim druidzkim czarem osłabił y, ten, to zawirowanie hmm. na tyle, żeby Wiedźmin znakiem Artym... Właśnie, Art szwagier, tam, szwagier, czy wiesz. ja coś przekłamuję, ale ja, ja Myszowora sobie zawsze... Myszowur był druidem. Takim dru takiego druida znaczy, w parcianym worze sobie wyobrażałem, a tu tak mamy takiego, takiego gre greckiego szlachcica trochę. Tak, bo tak jest w grze i tak jest trochę też w serialu. Starym on też był tak bardziej po druidsku ubrany. Ale wiesz, na, na logikę. No, druid, druid, który nie mieszka w lesie, tylko na dworze królewskim mm. większość życia. No nie będzie znaczy nie, chodził nie, w worku co, nie, jutowym, tak? To wiesz co, to nie było, to nie było czego, coś, co mi strasznie jakoś przeszkadzało, bo dobra, nadworny mak... Ma, sympatycznego aktora, dobra, i na, takiego poczciwy, wiesz... wiesz. Nadworny mak, idźmy dalej, tak? No. Yy, tylko na takiej zasadzie, że miałem, wiesz, czasami, bo to jest to, że te książki czytałem mając lat, nie wiem, z 15. gry miałem trochę troszeczkę bardziej na świeżo, bo znaczy, wiadomo, każdy ma wyobrażenie druidów tak? Tak, tak, ale, ale tak, ale wiesz co, yy, po prostu tak... Czasami, zwłaszcza jak mi żona zadawała pytania, a czy to tak w książce było, a jak on w książce wyglądał i tak dalej, tak wiesz, próbowałem sobie wygrzebać niektóre rzeczy z, z, z głębin pamięci i tak, hmm, czy on przypadkiem nie był tak 40 lat starszy, taki bardziej, wiesz, zgrzybiały dziad? Przecież tu był, znaczy, nie, wiesz, był, nie posi, był posiwiały, tak? Nie, nie, no... nie przeszkadzało mi to, jak postać zmodyfikowali, bo to nie wpływało nie, w bardzo w mój na mój... fabułę, Myszałby tylko spokojne. tak po prostu miałem czasami takie... Znaczy nie, wiesz, są pewne odejścia, ja to dobrze pamiętam. Są nie? pewne odejsza, na przykład w książkach, w opowiadaniach, ten Doppler. Mhm. On był postacią w sumie pozytywną ostatecznie. W grze bo, też był bo... pozytywną. No, natomiast tutaj masz go wynajętego jako typowo asasyna, tak? Mhm. Także jest wzięta idea, jest wzięta postać, ale jest poprowadzona w inny sposób. No, na, na nie przeszkadza mi to, Nie przeszkadza mi, bo to służy temu, że Nilfgaard chce Ciri, tak? Raczej, Żebyśmy no, mieli to poczucie zagrożenia, że ktoś też się tak ściga cały czas. To jest tak, miałem, ale dlatego, że w grze go e, jako starego takiego typu. I że, też, gra, też, gra też się dzieje dużo później, nie. Mhm. No, może tak, no w sumie Więc, e, Tylko, że no, znaczy, nie, ta w tej grze tej grze Myszowora czasem, spotykasz dużo później. Bo, no i w grze Myszowor przeżył, a tutaj ginie, tak? Mm. No, no, ale I jeszcze, to... jeszcze jedna rzecz. E, no tak, tutaj ginie, faktycznie. E, Spoiler. No czy, mi się wydaje, czy mi się wydaje, czy msz... aktor, który grał Mszawora, był trochę śniady, Czy to nie był Biały? Ale... To jest taki blisko wschodni. No właśnie, mi się, No mi się mówię, wygląda jakiś szlachcic z Grecji czy tam ah, okay, z, z Turcji by czy tam z czegoś. No, no właśnie, jest tak no też że... taka mała uwaga dla tych z Was, którzy się oburzyli, że o Jezu, elf Murzyn, jak to możliwe? Głowami pęknie. Ech. Popatrzcie na systemy fantazy, jakie były i wszelkie D&D, wszystko sobie. co z tego wynika. Ludzie się nie El, to, że elfy, elfy były mury. w każdym kolorze. Elfy, nie, nie, ludzie się nie obrzydli do tego, że są elfy murzyni, no. w Blaviken miałeś masę czarnych ludzi. Ok. Pff, skąd? Miasto handlowe. Ale to byli jako zwykli ludzie. Było widać, że to są ale zwykli ludzie. Ale wylegitymowałeś go, że tam mieszka, no czy, nie, no, czy akurat ale... na targowisku był? Nie no, gdzieś um... tam rozwiesza pranie, czy jest na, handluje kurwa, ziemniakami. A może no i... właśnie był w burdelu i skończył korzystać i wyszedł? Wyglądał jak w, w zwykłe wsiury po prostu. Wiesz, mi, mi, mnie to ani ziemia nie parzy. Sorry, to gdzieś... Ale tu też, jakbyś się cofnął kilkaset lat, to miałeś Ormian bardzo śniadych, miałeś skośnokich Tatarów. Tu też nie było tak, że masz wszystkich, kurwa, czysto rasowych biany, No, nie, Ale tak? ja nie twierdzę, że powinno tak być, tylko hmm. że... Rozumiem, dlaczego ludzie to może niektórych... Bo, a szczególnie, szczególnie, że ludzie uważają Wiedźmina za czysto słowiańską historię. Gdzie, Gdzie... przeczytaj sobie poglądy pana Sapkowskiego, no. które na przykład teraz czytam sobie Odświeżam krew i jest cytat na początek rozdziału, że y, nietolerancja i głupota idą w parze i będą wieczne. Góry staną się morzami, morza staną się pustyniami, a nietolerancja i głupota będzie dalej. No. Więc... Powiedziałbym, że pan Sapkowski jest bardzo lewicujący mm. i nawet w jakimś wywiadzie ktoś z niego wycisnął, e, mimo że on nie mówi o poglądach politycznych w wywiadach, mm. ale ktoś zadał wprost, co pan myśli o czasopiśmie nie mm -hmm. e, i już tak w nerwach, żeby się ten dziennikarz odpierdolił od niego, powiedział czytam i popieram, więc drodzy wiel Sapkowski wielcy... w nerwach? Nie <grymne> możliwe. <grymne> <grymne> drodzy wielcy lechici, obrońcy czystości rasy i tak dalej, no, może jednak zrewidujcie, czy Wam się Sapkowski podoba, bo to, to nie jest prawicowe. Moż możliwe, że powinniście zacząć grać dalej odświeżyć sobie grę Mortar, a nie. Tak, <grymne> tak, <grymne> Wol Wolfenstein 3D. Czy coś? <grymne> Tam jest wierzcie Waszych klimatów. No dobra, moi drodzy, e po. Kilku godzinach już gadania. E... Nieskładnego, Nieskładnego Ale gadania. Pełnego pasji. Wiesz co, dajcie napisać może w komentarzach, czy pasuje Wam taka forma, że niekoniecznie o bitewniakach, mówimy tylko o no bardzo takich koniec. tematach nerdowskich. No, no, tak, biorący, na sam koniec tak? czy, czy, jak czy, już mamy oparsie, Czy to jest na tak. miejscu, czy wolelibyście, żeby tego nie było, żebyśmy się skupiali tylko na bitewniakach? Znaczy na pewno będzie zaznaczone w znacznikach, kiedy tak, tak, się Tak, tak, możecie o, oczywiście pominąć ten dział, tak? Też nikt nie brak. Będziemy robić to na koniec, jeśli będziemy więcej. W racji tego, że okoliczności są, jakie są rodzinne, pracowe i tak dalej, to widujemy się z chłopakami rzadko, więc też nagranie jest dla nas okazją, żeby tak między sobą po ludzku, po prostu pogadać, zacząć, mierdzić, a tak. przy okazji to nagrywamy dokładnie, dokładnie znaczy, zwyczajnie to wyglądało tak, że to co robimy teraz robiliśmy i tak ale przed podcastem albo chwilę po podcaście jak wyłączone <laughs> były no mikrofony teraz więc... już troszkę bardziej czas nas goni, więc gadamy nagrywając dobrze, dziękujemy Wam za uwagę, mamy nadzieję, że Wam się podobało i tradycyjnie komentujcie dawajcie znać co było dobre, czego mamy się pozbyć zapraszam przy... na bloga łódzkiemanufaktoriumblogspot.com grotorderlyblogspot.com albo pl.pl .pl. przypominam o naszym adresie mailowym, który będzie w stopce i możecie tam dawać nam sugestie tematów lub cokolwiek chcecie z nami pogadać przedyskutować jeżeli macie jakieś pytania też. jakieś porady moralskie chcecie to rzućcie tam w temat, napiszcie poruszymy to na następnym odcinku i tak dalej, i tak dalej Także kontakt z nami jest tam to był 33 odcinek, żegnają się z Wami szwagier, Wincent i Zygmunt